Poszukiwać zaginionej prawdy Apokaliptykus część czwarta poszukiwanie. Szukajcie Pana, a żyć będziecie, aby nie przerzucił się na dom Józefa jak ogień. I strawił go, a nikt w Izraelu nie będzie mógł go ugasić. Biada tym, którzy przemieniają prawo w piołun, a sprawiedliwość rzucają na ziemię. On tworzy plejady i Oriona. Mrok przemienia w poranek, a podniósł syła ciemną noc. Wzywa wody morskie i rozlewa je po powierzchni ziemi, Pan Jego imię. On zsyła zgubę na mocarza i zagładę sprowadza na twierdzę. Księga Amosa, rozdział 5, wersety 6-9. Rozdział 1 Witam serdecznie w kolejnej części prelekcji zajmującej się prostowaniem przy pomocy Pisma Świętego powykrzywianych przez światowe religie dróg prowadzących do Boga. Szczęśliwi ci, którzy przebrnęli przez lawinę różnorakich informacji zawartych w prologu, i następujących po nim odcinkach, a zabezpieczyli sobie czas na przemyślenia z nimi związane. Już z pierwszej części tej serii, która stanowi zaledwie podwaliny pod dalsze informacje, a jesteśmy dopiero na początku, jasno wynika, że przedstawiony nam przez przywódców religijnych obraz świata oraz rzekomo Boża nauka różnią się w sposób diametralny od tych przedstawianych w piśmie. Nauka, jak również przekonania przedstawicieli kościołów, że wystarczy budować na miłosierdziu Bożym, Okaże się już niedługo śmiercionośną pułapką. Nie wystarczy bowiem być postrzeganym przez innych ludzi jako tzw. dobry człowiek. Dzisiaj dokonujemy kolejnego kroku w odnalezieniu prawdy Bożej, tej duchowej, tej nieznanej światu, której świat nie tylko nie zechciał przyjąć, ale jest jej wręcz wrogi. Jest to odcinek rozpoczynający omawianie osoby Mesjasza i wprowadzający w odcinki poświęcone odstępstwu świata od wiary. W środkowej części tego odcinka omówię najpoważniejsze i zarazem najobszerniejsze proroctwo biblijne ciągnące się przez prawie cztery rozdziały pisma, a omawiające bardzo szczegółowo przymierze zawarte pomiędzy Synem Bożym i szatanem, dotyczące warunków tworzenia przyszłego ludu bożego oraz losy Mesjasza w dniach jego przyjścia. Proroctwo to jest jedynym drogowskazem prowadzącym do odpowiedzi na pytania, dlaczego? Tłumaczy ono przyczynę wszystkiego, co już się wydarzyło i co się jeszcze wydarzy na ziemi. Ta przepowiednia została utrzymana w tajemnicy być może nawet do dnia dzisiejszego, ponieważ donosi ona o wydarzeniu, które ja określam mianem paktu. Ten pakt pomiędzy dwoma duchowymi istotami, pierwszą pod postacią anioła, którego Wszechmogący określa mianem syna, oraz drugą postacią również anioła, lecz upadłego, określanego mianem szatana, reguluje wszystkie warunki dalszego losu człowieka na tej planecie. To On ustala warunki, jakie musi spełnić każdy człowiek, aby zostać zaliczony do ludu Bożego. Jest to pakt na życie i śmierć dla każdego z nas. Ustalił On warunki pojawienia się i śmierci postaci określanej mianem Mesjasza. Odpowiada On ponadto na stare niczym sama ludzkość pytanie, dlaczego? W odniesieniu do wszystkich zagadnień losu człowieka na ziemi, wyjaśniając wszelką przyczynę wydarzeń rozgrywających się wokół nas oraz tych przyszłych. Na wstępie jednak zajmiemy się głównie zagadnieniem konieczności poszukiwania Boga poprzez poznawanie Go przy pomocy Jego Pisma Świętego. Już wkrótce przekonają się Państwo, że już samo rozpoczęcie poszukiwań to połowa zwycięstwa w osiągnięciu zbawienia. Jeżeli ktoś z Państwa zapytałby, dlaczego to takie ważne, to już objaśniam. W prologu wspomniałem, że sam Bóg wspiera osoby, które Go poszukują całym swoim sercem i duchem, to znaczy bez oczekiwania jakichkolwiek cielesnych, a więc materialnych korzyści. Twierdzenie to wynika z wypowiedzi zawartych w samym piśmie, które też przytoczyłem, a więc konsekwencją dokonywania pierwszego kroku w poszukiwaniach Boga będzie pomoc, jakiej możemy oczekiwać z Jego strony, a którą nam obiecał. Poprzez wspieranie poszukującego pobudza Go jednocześnie przy udziale swojego ducha do dalszego zagłębiania się w temacie, a nie do bezczynności. Kto już zacznie szukać, być może nie będzie mógł nigdy zakończyć tej działalności, ponieważ konsekwencją tego będzie dzielenie się tymi informacjami z innymi. Również i to poparłem wypowiedziami uczniów Pana. W takim przypadku mamy do czynienia z formą uzależnienia, jak tłumaczył Saul Starsu, to jest inaczej Paweł, Żyd z miasta Cylicji w obecnej Turcji, w pierwszym liście do Koryntian w rozdziale 9, werset 16, gdy pisał, że zwiastowanie jest dla niego koniecznością, czyli formą wewnętrznego przymusu. Wersję ten przytaczałem już w prologu jednak w kontekście zapłaty za zwiastowanie Ewangelii. Tego rodzaju nastawienie nie ma jednak nic wspólnego z fanatyzmem religijnym, jak niektórzy twierdzą. Tego samego typu odczuć doznawali również prorocy Boży. Proponuję więc, abyśmy rozpoczęli wspólnie nasze poszukiwania od kolejnego przykładu określającego cechy charakteru osoby poszukującej lub nieposzukującej ducha prawdy. Przykład ten jest dobrze znany, a znajdziemy go w Księdze psalmu w rozdziale 14, wersety 1-3, a ja uważam go za proroctwo dotyczące ery nowożytnej. Kierownikowi chóru, Dawidowy, mówi głupi w swoim sercu. Nie ma Boga. Oni są zepsuci, ochydne rzeczy popełniają, nikt nie czyni dobrze. Pan spogląda z nieba na synów ludzkich, badając, czy jest wśród nich rozumny, który szukałby Boga. Wszyscy zatem zbłądzili, stali się nikczemni, nie ma takiego, co dobrze czyni, nie ma ani jednego. Wypowiedź ta określa jednoznacznie osobę poszukującą Boga, czyli również i osobę poszukującą poznania prawdy o Bogu, jako istotę rozumną. Pozostałych, a więc również i tych, którzy nie szukają Boga, Pismo określa po prostu mianem głupców. Ponadto, na jakiej podstawie autor stwierdza, że wszyscy zbłądzili, skoro w Izraelu za czasów Dawida było wielu sprawiedliwszych od niego samego? Pomyślmy choćby o prorokach Pana. Z wypowiedzi wynika, że jest ona prorosłem i dotyczy innego okresu czasu. Osobiście słowa te odnoszę do okresu błądzenia lub wręcz ślepoty, który rozpoczął się podczas pobytu uchodźców izraelskich w Babilonie i trwa aż po dzień dzisiejszy, ponieważ to tam powstało zupełnie błędne przeświadczenie, że zapowiadanym zbawicielem będzie król z pokolenia Dawida. Zagadnieniem związanym z ujawnieniem prawdy o Mesjaszu zajmiemy się w kolejnych odcinkach, ale dla przypomnienia chciałbym wskazać na fakt, że w proroctwach, które obszernie omówimy, mowa była o proroku, którego ześle nam Bóg. To prorok, a więc władza duchowa ma uratować Izraela, a nie władza świecka. O tym wszystkim w kolejnych sześciu odcinkach. Przechodząc ponownie do tematu poszukiwań, a będąc osobami dojrzałymi, wiemy, że aby kogoś szukać, należałoby dowiedzieć się wpierw, kim ów poszukiwany w ogóle jest oraz gdzie ta osoba przebywa i jak ją można odnaleźć. Jednak gdy zastanowimy się nad tym pytaniem w odniesieniu do naszego Stwórcy, stwierdzimy, że tak naprawdę jest On wszędzie. Tak nas przynajmniej nauczono. Co to znaczy, że Bóg jest wszędzie? Skoro wszędzie, to chyba nigdzie. Aby uzyskać odpowiedź na to pytanie, musimy pójść drogą dedukcji, niczym Sherlock Holmes stawiać kroczek za kroczkiem. Jest to bardzo prosta, ale i efektywna procedura. Pismo donosi nam, że Bóg jest wszechobecnym duchem, co z kolei oznacza, że jeżeli jest wszechobecny, czyli nas otacza. A skoro nas otacza, oznacza to, że znajduje się dookoła nas. A skoro jest wokół nas, nie oznacza to niczego innego, że my znajdujemy się w Jego wnętrzu, w Jego środku. I już znaleźliśmy odpowiedź na pytanie postawione powyżej. W tym konkretnym przypadku jest nam łatwiej nie stawiać pytania, gdzie znajduje się Bóg, lecz gdzie my się znajdujemy w odniesieniu do Jego osoby. Właśnie tak działa Pismo. Skoro już wiemy, gdzie się znajduje, to należałoby spróbować nawiązać z Nim kontakt. Bóg nie przymusza nikogo do nawiązania z Nim kontaktu, ale to my musimy, a w każdej sekundzie również i możemy, nawiązać kontakt z Bogiem, ponieważ Jego uszy i oczy są zawsze otwarte. To my musimy wytworzyć rodzaj hiperłącza, aby dać Mu się poznać. Nawiązanie duchowego kontaktu nie sprawia kłopotu, gdyż nasze pragnienia, dążenia i zamysły skontaktowania się ze stwórcą rozchodzą się niczym fale radiowe w eterze, a nasze serce jest anteną napędzaną duchem i odbierającą odpowiedź. On sam nie będzie z reguły szukał tego kontaktu, lecz poprzez różnego rodzaju wydarzenia życia codziennego, których z reguły nie dostrzegamy, daje nam znak o swojej obecności, a do tego nieustannie bada nasze serca. Tak naprawdę to nikt nie zastanawia się nad tego typu problematyką, ponieważ właśnie to jest ulubioną metodą szatana, by odwieść nas od poszukiwań. Będzie on również robił wszystko, by znaleźli Państwo wymówkę, aby nie dowiedzieć się czegokolwiek o Bogu lub przesłuchać ewentualnie może któryś z dalszych odcinków, by nie dostrzec powiązań pomiędzy nimi lub nasuwającymi się wnioskami. Na temat istoty i wagi poszukiwania Boga donosili nam już wszyscy prorocy. Istota poszukiwania zawarta jest również w samym przymierzu zawartym z ludem Bożym w Księdze Powtórzonego Prawa w rozdziale 4, wersety 27-30, przekład Biblia Warszawska, w słowach. I rozproszy was Pan między ludami, a pozostaniecie tylko nieliczną garstką wśród narodów, do których was Pan zaprowadzi, a tam będziecie służyli Bogom będącym dziełem rąk ludzkich z drzewa i kamienia, którzy nie widzą i nie słyszą, i nie jedzą i nie wąchają, i będziecie tam szukać Pana swego Boga. Znajdziesz go, jeżeli będziesz go szukał całym swoim sercem i całą swoją duszą. Gdy znajdziesz się w niedoli i spotka cię to wszystko ukresu dni, nawrócisz się do Pana swego Boga i będzie słuchał Jego głosu. A to i na równie wyrazista wskazówka zawarta w drugiej księdze Kronik w rozdziale 15, wersety 2 do 4. Pan jest z wami, jeżeli wy jesteście z Nim, a jeżeli Go szukacie, pozwoli się wam znaleźć. Lecz jeżeli Go opuścicie i On was opuści. Przez długi czas był Izrael bez prawdziwego Boga. Nie miał też kapłana, który by go nauczył i nie miał zakonu. W tej swojej udręce zwrócił się do Pana, Boga Izraelskiego i szukał Go. On też pozwolił im się znaleźć. Ostatnio nasunęła mi się taka niepozorna dygresja dotycząca samej istoty poszukiwania i zbawienia. Pan nasz w Ewangelii Mateusza w rozdziale 7, werset 7 użył m.in. stwierdzenia – szukajcie, a znajdziecie – od takie niby nic. Czy ktokolwiek z Państwa jest jednak świadom wagi już tylko tej wypowiedzi? Do kogo zwracał się Pan w tych słowach? Otóż zwracał się On do ludu Bożego, do tych, którzy mają zostać wybrani, do tych, o których powiedział, że musi ich pociągnąć za sobą Ojciec. W Ewangelii Jana w rozdziale 6, wersety 43-44 czytamy bowiem. Nie szemrajcie między sobą. Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Już tylko w tych dwóch zdaniach wskazuje Pan na trzy zagadnienia. Po pierwsze, werset 43, odrzucenie Jego nauki, a w konsekwencji tego nadciągające prześladowania. Po drugie, werset 44, bezpośrednią ingerencją Bożą i selekcję, to znaczy pobudzenie przez Boga ducha tych ludzi, których sobie wybrał, a w konsekwencji odrzucenie tych, których nie wybrał. Wyboru dokonuje jednak w odniesieniu do osoby, która go poszukuje swoim sercem, nawet jeśli to czyni w sposób nieświadomy. Gdy na przykład jest przygnębiona i podświadomie poszukuje wsparcia i odpowiedzi na trapiące jej problemy, on zawsze jest przy takiej osobie, choć ona tego nie wie. Jeżeli poczuje ona wewnętrzną potrzebę na dokonanie kolejnego kroku i rozpoczęcie poszukiwania, najwyższy ją wesprze, ale to ona sama w sposób dobrowolny i z wewnętrznej potrzeby musi dokonać wyboru i zacząć go szukać. Wypowiedź ta zawiera i inny ukryty przekaz wynikający z warunków wyboru Bożego, a mianowicie, nie oznacza ona w gruncie rzeczy niczego innego, że wdrażanie wiary przy pomocy ognia i miecza zawsze było, jest i zawsze będzie błędem. Jeżeli człowiek nie szuka Boga, to nie zostanie przez Niego pociągnięty. Trzecim zagadnieniem jest zagadnienie śmierci i zmartwychwstania oraz kiedy ono nastąpi. Nastąpi w dniu sądu, co oznacza, że wszyscy Boży Święci jeszcze śpią i oczekują przebudzenia. Ewangelia Jana w rozdziale 14, wersety 3-9 do opisuje podobnie. To absolutnie konieczne pośrednictwo syna w sposób jednoznaczny. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. A dokąd ja idę wiecie i z drogę znacie. Rzekł do niego Tomasz, panie, panie, nie wiemy dokąd idziesz. Jakże możemy znać drogę? Odpowiedział mu, ja jestem droga i prawda i żywot i nikt nie przychodzi do ojca tylko przeze mnie. Gdybyście byli mnie poznali i ojca mego byście znali, odtąd go znacie i widzieliście go. Na przykładzie już tylko tych dwóch wersetów dostrzegamy, z jak bardzo kompleksową strukturą mamy do czynienia. Pismo Święte przypomina bowiem strukturą zawartych w nim informacji rodzaj zamka błyskawicznego, w którym to każdy element pasuje do sąsiedniego i tylko gdy uda się nam zamknąć, czyli połączyć ze sobą poszczególne elementy zamka, zostanie on też zamknięty. Dokładnie tak samo ma się rzecz z informacjami zawartymi w nim. Wszystkie informacje są ze sobą w jakiś sposób powiązane i dopiero gdy uda nam się je razem połączyć, czyli dopiero po otrzymaniu od najwyższego właściwego klucza, by móc je zrozumieć, zrozumiemy też o czym mowa. Bez owego klucza nikt nigdy nie będzie miał nawet najmniejszej szansy na rozszyfrowanie treści informacji i połączenia jej z pozostałymi. Przy tym wszystkim połączenia te nie podlegają żadnym ograniczeniom, gdyż są duchowe, a więc również ograniczenia czasowe ich nie dotyczą. Coś czasów, powiedzmy Abrahama, może dotyczyć dnia dzisiejszego. Jest to w sumie jedna wielka, wielowymiarowa sieć, network, niczym internet, lecz na wyższym poziomie duchowym. Każda istniejąca strona jest powiązana poprzez łącza z innymi, w tym przypadku przy pomocy Ducha Bożego. Jeżeli jednak ktoś nie jest osobą wierzącą, czyli na pewno nie obdarzoną jakimkolwiek poznaniem Bożym, Nigdy nie zrozumie, że na przykład walka Dawida z Goliatem w czasach zamieszłych to opis sądu Syna Bożego nad stolicą szatana w przyszłości. Tak jak Goliat padł w mgnieniu oka od uderzenia jednego kamienia wyciągniętego z potoku, taki świat szatana w mgnieniu oka zostanie zmieciony po uderzeniu przez kamień węgielny, ten jedyny wybrany. Dla takiej osoby jest to po prostu historyjka i to nawet bez cienia dreszczyka. O tych zagadnieniach porozmawiamy jednak przy innej okazji. Wspomniałem je na podstawie tego krótkiego fragmentu, by uzmysłowić Państwu, jak niesamowicie kompleksowe są prawdy zawarte w Piśmie Świętym. Nie jest to czcza gadanina. Tu każde słowo jest na wagę złota i jest wskazówką dla tych, którzy mają uszy i są zdolni do słuchania. Rozdział drugi. Powróćmy jednak do poszukiwania, bo widzę, że znowu zagalopowałem się. Jak już wykazałem, samo szukanie jest tu podstawą zbawienia, gdyż obietnica dana wybranym – szukajcie, a znajdziecie – jest przyrzeczeniem, przysięgą i obietnicą samego Stwórcy. Mamy tu do czynienia znowu z jednoznaczną wypowiedzią twierdzącą, że jeżeli ktoś będzie szukał, ten też znajdzie. W sumie obietnica ta oparta jest na najprostszym, a jednocześnie uniwersalnym twierdzeniu matematycznym, od jakich aż się roi w Piśmie Świętym. Przedstawiają one najprostsze zależności pomiędzy prawdami biblijnymi, a wszystkie brzmią mniej więcej następująco. Jeżeli cyfra A jest równa cyfrze B, a cyfra B jest równa cyfrze C, to cyfra A jest automatycznie równa cyfrze C. W odniesieniu do wartości podanych w wersecie szukajcie a znajdziecie, wiadomo, że tylko ten, który znajdzie, zbawiony będzie. Oznacza wyłącznie ten, który szuka, będzie zbawiony. Czyli w odniesieniu do dalszych przykładów zawartych w przytoczonym wersecie, jakimi są jeszcze proszenie i pukanie, wniosek jest prosty i brzmi następująco. Ten, który nie szuka, nie znajdzie, równa się brak zbawienia. Ten, który nie prosi, nie otrzyma, równa się brak zbawienia. Temu, który nie puka, nikt nie otworzy, równa się brak zbawienia. Już zaledwie tego typu wskazówka padająca z ós Mesjasza powinna uzmysłowić nam, że wypowiedział te słowa w trosce o przyszłych wiernych. On wiedział, że wszczęcie takowych poszukiwań będzie w przyszłości absolutnie konieczne, gdyż wiedział, że ludzie zboczą z obranej drogi i w wypowiedzi tej nakazał nam poszukiwanie prawdy. Wiedział, że już wkrótce nadejdzie człowiek niegodziwości wraz ze swoją nauką i zwiedzie świat. Wiedział, że pojawi się postać antychrysta, czyli antypomazańca. Dlatego też nie przez przypadek przytoczyłem na wstępie fragment Księgi Amosa, objawiający nam obietnicę Bożą, gdyż słowa mówią Szukajcie Pana, a żyć będziecie. Słowa te są właśnie takim twierdzeniem matematycznym, wykazującym dokładnie tę właśnie zależność, która wielokrotnie wspominana jest w Piśmie, a jest jednocześnie nakazem Bożym. To poszukiwanie nie oznacza jednak podążanie za znanym prawem Bożym, ale wpierw na odnalezieniu tego właściwego i prawdziwego, a następnie na odnalezieniu prawdy o najwyższym. Jak się jednak okazuje, wielu z Państwa ma, że już cokolwiek znalazło i trzyma się tego, nie sprawdzając nawet źródła informacji, z którego czerpie, to znaczy nie szukając dalej prawdy. Oni nie szukają wcale prawdy, ponieważ nawet nie przypuszczają, że może istnieć inna od tej im już znanej. Ich oczy przyglądają się tylko powierzchni wody, nie przypuszczając w ogóle, że cokolwiek może kryć się pod nią. Realne rozmiary oceanu można sobie dopiero wyobrazić, jeżeli zanurkuje się w jego głębiny batyskafem i spróbuje wyobrazić sobie, co kryje się w tej otchłani poniżej. To jak lot w kosmos. Każdy przyglądający się jedynie powierzchni skończy marnie, niczym ten prorok, który nie wypełnił wskazania Bożego i dał się zwieść okłamać innemu prorokowi, nie sprawdzając ponownie własnej informacji. Przytaczałem już ten przykład. Takiej osobie nie pomoże całe miłosierdzie Boże. Z całą zgrozą muszę stwierdzić, że dotyczy to prawdopodobnie 99,999% ,99 tzw. chrześcijan. Nikt nie szuka. Ludzie zamknęli się w świecie wywróconej nauki świata lub w świecie swoich bezmyślnych zdrowasiek i nie zastanawiają się nawet nad dalszym losem, bo brak jest im tylko wiary, a w konsekwencji poznania. Troski życia codziennego pożerają ich. W liście do Hebrajczyków, w rozdziale 11, werset 6, pisze Saul Starsu na temat wiary i poszukiwania Boga. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Mamy tu do czynienia z kolejną obietnicą. Pozwolę sobie jeszcze na zacytowanie Księgi Izajasza, w rozdziale 29, wersety 13-14. Przekład Biblia Warszawska. I rzekł Pan... Ponieważ ten lud zbliża się do mnie swoimi ustami i czci mnie swoimi wargami, a jego serce jest daleko ode mnie, także i bojaź przede mną jest wyuczonym przepisem ludzkim, dlatego też ja będę nadal dziwnie postępował z tym ludem. Cudownie i dziwnie. I zginie mądrość jego mędrców, a rozum jego rozumnych będzie się chował w ukryciu. Dokładnie tak wygląda właśnie wiara tych 99,999% 99 chrześcijan, o innych nawet nie wspomnę, nie poszukują oni prawdy, lecz podążają ślepo za tradycjami, niezdolni nawet do wypowiedzenia modlitwy płynącej z serca, lecz jedynie wyuczonej paplaniny z modlitewnika. Nie poszukują oni prawdy, ponieważ wydaje im się, że już samo bycie dobrym doprowadzi ich do zbawienia, a siebie samych zawsze uważają za dobrych. Mało tego, w swoim wnętrzu posiadają przeświadczenie, że to oni sami decydują o tym, ile tego bycia dobrym konieczne jest do ich zbawienia. Wydaje im się, że to oni stawiają warunki. Każdy więc, kto wyznaje ustami i pustym sercem, czyli z przyzwyczajenia, opierając się na fałszywej nauce świata, czyli na fundamencie ludzkiej tradycji, ten poniesie klęskę. Ludzi można oszukać, ale Boga nie. W pierwszym liście do Koryntian, rozdział 4, wersety 4-5, Saul Stars określa takie postępowanie następująco. Albowiem do niczego się nie poczuwam, lecz to mnie jeszcze nie usprawiedliwa, bo tym, który mnie sądzi, jest Pan. Prze to nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności i objawi zamysły serc, a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. Nikt z nas również nie poczuwa się do osądzania siebie samego, lecz jakie są nasze serca? Co w nich ukrywamy? Właśnie według tego i z uczynków naszych będziemy sądzeni. Kto ma serce, ten szuka prawdy i jego wiara będzie dodatkowo wzmocniona, jednak ten, który nie szuka, posiada w sobie niewiele wiary i miłości, a jeszcze i ta resztka zostanie mu odebrana. Pismo donosi w proroswie zawartym w Ewangelii Łukasza w rozdziale 19, wersety 12-27, przekład Biblia Warszawska. Rzekł więc, pewien człowiek szlachetnego rodu udał się do dalekiego kraju, aby objąć królowanie i wrócić. Przywołał więc dziesięciu sług swoich i dał im dziesięć min i rzekł do nich, obracajcie nimi, aż powrócę. Lecz poddani nienawidzili go, wysłali więc za po posertwo z tymi słowy, nie chcemy, aby ten królował nad nami. A gdy on, objąwszy królowanie, powrócił, kazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, ile kto zarobił. Zjawił się więc pierwszy i rzekł, Panie, mina Twoja przyniosła dziesięć min zysku. I rzekł do niego, to dobrze, sługo dobry. Przeto, iż w małym byłeś wierny, obejmij władzę nad dziesięciu miastami. I przyszedł drugi mówiąc, Panie... Mina Twoja przyniosła pięć min. Rzekł do niego, także i Ty bądź nad pięcioma miastami. A inny przyszedł i rzekł, Panie, oto mina Twoja, którą trzymałem w chustce. Bałem się bowiem Ciebie, żeś człowiekiem surowym, bierzesz, czego nie położyłeś i żniesz, czego nie posiałeś. Rzeczę do niego, na podstawie Twoich słów osądzę Cię, sługo zły. Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym, biorę, czego nie położyłem i żnę, czego nie posiałem. Dlaczego więc nie dałeś pieniędzy moim bankierom? Po powrocie miałbym je z zyskiem. A do tych, którzy stali obok powiedział, odbierzcie od niego minę i dajcie temu, który ma dziesięć min. A oni rzekli do niego, panie, ma już dziesięć min. Powiadam wam, iż każdemu, kto ma, będzie dane, temu zaś, który nie ma, i to, co ma, będzie odebrane. Ale tych nieprzyjaciół moich, którzy nie chcieli, bym ja królował nad nimi, przyprowadźcie tutaj i zabijcie ich na moich oczach. Zaraz niektórzy z Państwa zadali sobie pytanie, o jakim proroctwie ten wygaduje? Przecież to zwykłe porównanie. Na szczęście nie. Jest to proroctwo dotyczące Syna Bożego powracającego wpierw do nieba, a potem z powrotem na ziemię. Przeanalizujmy. Pewien człowiek szlachetnego rodu udał się do dalekiego kraju, aby objąć królowanie i wrócić. Człowiekiem szlachetnego rodu jest Syn Boży, wstępujący po wykonaniu misji na ziemi do nieba, by objąć władzę w Królestwie Bożym, pomimo że nigdzie nie znajdujemy informacji, iż chodzi o Jego własne Królestwo. Udał się On tam po prostu, by przygotować wszystko do zbawienia sprawiedliwych i zagłady grzesznego świata. Czas Jego powrotu nie został podany. Werset 13. Przywołuje sługi i powierza im pieniądze, aby je pomnażali. Sługami są nie tylko apostołowie, lecz generalnie wszelkiego rodzaju wierni, którzy mają pozyskiwać nowych wiernych do Królestwa Bożego. W XIV pozostali poddani w Jego Królestwie nienawidzili Go jednak i nie chcieliby nad nimi królował. To, jak wynika z Ewangelii, w szczególności elity żydowskie, które Go odrzuciły. Poselstwem jest odrzucenie i zaparcie się Go jako proroka i Mesjasza oraz Jego nauk i prześladowanie uczniów. Odrzucając jednak Syna, odrzucili i Ojca, odrzucając Posłańca Bożego, odrzucili samego Stwórcę, do którego modlą się nadal od wieków, jednak zupełnie bezskutecznie. W piętnastym słowa, że powrócił po objęciu królowania, odnoszą się do Syna Bożego, który to powróci ponownie w wyznaczonym czasie od objęcia władzy w Królestwie Niebieskim. Stanie się to, gdy otrzyma od Ojca taki właśnie rozkaz. Sam nie wie jednak, kiedy to nastąpi. Po powrocie rozliczy sługi z powierzonych im pieniędzy, czyli rozliczy ich z ilości i jakości pomnożonych wiernych. W szesnastym pierwszy uzyskał dziesięciokrotnie więcej niż mu Pan powierzył, za to otrzyma też adekwatną nagrodę i będzie rządził nad dziesięcioma miastami. Osiemnasty do dziewiętnasty sytuacja powtarza się w stosunku do drugiego sługi, który pomnożył dobytek pięciokrotnie. Otrzyma też adekwatną nagrodę. Trzeci nie zarobił niczego, usłyszał i zachował dla siebie. Określił Pana, że jest człowiekiem surowym, biorącym czego nie położył i żnącym czego nie posiał. Użyto tu słów surowym. Określenie to odnosi się raczej do terminu nieugięty, nie zezwalający na jakikolwiek kompromis, nieodstępujący od swoich zasad. Jest to określenie syna, który jest przecież odbiciem samego Boga. Określenia rzeczy, których sam nie kładł i miejsc, w których Pan nigdy nie siał, to znaczy nie przebywał i nie głosił dobrej nowiny osobiście określenia miejsc, gdzie nie był znany. Są to nie tylko miejsca, lecz jednocześnie okresy czasów, w których Pan miał dopiero być zwiastowany. Mimo to, że sam się tam nie udał i nikt go tam nie znał, będzie zbierał plony z wiernych. W drugim sąd na podstawie uczynków nieużytecznego sługi, który znał doskonale swojego Pana i jego wolę, a mimo to niczego nie dokonał. W trzecim, dlaczego więc nie dałeś pieniędzy moich bankierom? pyta się. Dlaczego nie powierzyłeś tego, co Ci dałem obcym, aby oni coś zarobili? Oznacza to, że ów sługa był nawet zbyt leniwy, by podzielić się swoją wiedzą z kimkolwiek. W 24, piątym i szóstym, Pan każe odebrać niewiernemu słudze wszystko, co otrzymał i dać jako dodatkową nagrodę temu najwierniejszemu słudze. Następnie przedstawia zagładę wszystkich grzeszników, którzy odrzucili Boga. Amen. Objaśnienie tego prorosła w odniesieniu do nas samych jest bardzo proste. Panie, dałeś mi garskie informacje o sobie i odrobinę wiary do mego serca, a ja wzmocniłem ją dwukrotnie. Dałeś mi pięciu wiernych, a ja pozyskałem dalszych pięciu. Nasuwa się jednak uzasadnione pytanie, z jakiego źródła otrzymał ten ewangelista to proroctwo, skoro niemalże identyczne znajdujemy też u Mateusza. Obaj musieliby korzystać z tego samego źródła informacji, a niewielkie, aczkolwiek znaczące różnice powstały najprawdopodobniej poprzez niewłaściwe tłumaczenie lub np. spisywanie wersji Mateusza ze słuchu. Wersja Łukasza natomiast jest na tyle szczegółowa, że mogłaby być pisemnym utworem np. któregoś z uczniów Syna Bożego i w oryginalnej formie zostać włączona do Ewangelii. Powracając do tematu. Sługa nieużyteczny jest sługą, który nie pomnaża majątku swego Pana, to znaczy Syna Bożego, czyli z Nim nie buduje, a skoro nie buduje, to burzy. Gdyż w Ewangelii Mateusza, w rozdziale 1227 mówi pismo Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto ze mną nie zbiera, ten rozprasza. Wypowiedź Syna Bożego jest absolutnie jednoznaczna. Również i my używamy podobnych porównań, gdy mówimy, że jeżeli ktoś nie idzie do przodu, czyli się nie rozwija, to cofa się w odniesieniu do innych, którzy się rozwijają. Dlatego trzeba być aktywnym w wierze i szukać, a następnie pozyskiwać, pomnażać dla Pana, choćby miało to oznaczać wywrócenie całego naszego życia do góry nogami. Bardzo obrazowo opisuje to Ezra, to jest Ezdrasz, w rozdziale ósmym wersecie 22. Ręka naszego Boga spoczywa dobrodliwie nad wszystkimi, którzy Go szukają, lecz Jego moc i gniew dotkną wszystkich, którzy od Niego odstępują. Brzmi to bardzo wyraziście, nic dodać, nic ująć. Rozdział trzeci. Z całym przerażeniem stwierdzam, że wiedza o tego typu zagadnieniach jest znikoma. Generalnie wiedza o Bogu u przeciętnego dorosłego człowieka uznającego samego siebie za osobę wierzącą doprowadzona została do stanu poznania na poziomie dać banana. Z rozmów z ludźmi dowiaduję się, że nie mają zielonego pojęcia o co tak naprawdę chodzi w wierze ani o co tyczy się ta odwieczna walka pomiędzy dobrem i złem. Ich wiedza ogranicza się do powtarzania stereotypów głęboko utwierdzonych przez przywódców światowych religii w ich podświadomości. Powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, że zaledwie niewielki odsetek tych tzw. wiernych trzymał kiedykolwiek Pismo Święte w ręku, nie mówiąc o jego czytaniu, a nie wspominając już o samodzielnym studiowaniu w celu dowiedzenia się okolwiek o swoim Stwórcy. Tak właśnie wygląda wiara w Boga na poziomie ulicy. Większość ludzi nie jest w ogóle zainteresowana w poznaniu Boga, lecz podąża za tym, co i oko i ucho łechce, czyli za fałszywymi naukami, które na przestrzeni wieków stworzyli słudzy, władcy tego świata. A Pismo mówi przecież wyraźnie, jak ważnym jest poznanie Boga. W Księdze Hoszeja, to jest Ozeasza, w rozdziale 4, wersety 4-7, obwinia on kapłanów tymi słowy. Lecz niech nikt nie oskarża, niech nikt nie robi zarzutów, gdy z Tobą wiorę spór, kapłanie. Dlatego potkniesz się za dnia, a wraz z Tobą potknie się i prorok w nocy. Prowadzisz swój lud do zguby. Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania, ponieważ Ty odrzuciłeś poznanie i ja odrzucę Ciebie, abyś mi nie był kapłanem, a ponieważ zapomniałeś o zakonie swojego Boga, ja też zapomnę o Twoich dzieciach. Im więcej ich jest, tym więcej grzeszą przeciwko mnie, swoją chwałę zamienili w hańbę. Dziećmi w tym przypadku są wierni, którzy zboczyli z drogi i ślepo podążają za grzesznymi kapłanami, bo przecież przykład idzie z góry. Nie wiem dlaczego, ale mam wrażenie, że to świadectwo Boga odnosi się do czasów bardziej współczesnych. Drugim przykładem, którym się niech będzie modlitwa Pana zawarta w Ewangelii Jana w rozdziale 17, wersety 3-4 do w przykładzie Biblii Tysiąclecia w Słowach. A to jest życie wieczne, aby znali Ciebie jedynego prawdziwego Boga oraz Tego, którego posłałeś. Następnie mówi w czwartym. Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które mi dałeś do wykonania. Nie można już chyba wyrazić się bardziej jednoznacznie na temat wagi poznania Boga, aby znali, to znaczy, aby poznali, czyli samo poznanie Boga, oczywiście to duchowe, zostało tu porównane do życia wiecznego. I jeszcze jeden przykład, tym razem z drugiego listu Piotra, rozdział drugi wersety 2 do 4. Łaska i pokój nie się wam rozmnożą przez poznanie Boga i Pana naszego. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyśmy przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie nad tym światem rozciąga za sobą porządliwość. Widzimy więc, jak ważne jest poszukiwanie Boga, aby Go poznać trzeba Go szukać, a ten, który szuka, znajdzie i zostanie zbawiony. Właśnie tak zazębiają się ze sobą nauki Boże. Kto ma uszy, niechaj słucha. Skoro szukanie i poznanie było najważniejsze w tamtych czasach, to jest równie ważne, a nawet jeszcze ważniejsze dzisiaj. Poznanie wiąże się niestety z kolejnym utrudnieniem, jakby tych przeszkód na drodze nie było już dość. Nikt nie dostąpi poznania, jeżeli nie oczyści swojego ducha z wszystkich naleciałości tego cielesnego świata. Taki człowiek potrzebuje duchowego oczyszczenia, duchowej odnowy, Właśnie o tym mówił Pan, gdy nauczał w Ewangelii Łukasza w rozdziale 5, wesety 36-38. Powiedział im także podobieństwo. Nikt nie odrywa kawałka z nowej szaty, aby połatać starą szatę, bo inaczej rozedrze nowe, a łata z nowego nie będzie się nadawała do starego. I nikt nie wlewa młodego wina do starych bukłaków, bo inaczej młode wino rozsadzi bukłaki i samo się wyleje i jeszcze bukłaki zniszczeją. Lecz młode wino należy lać do nowych bukłaków. Nowe przymierze to nowa nauka, niczym młode wino, a to potrzebuje nowego ciała, ale ciała duchowego, o czym naucza Ewangelia Jana w rozdziale 3, werset 1-8. A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do niego w nocy i rzekł mu, mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel, nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie ty czynisz, jeśliby Bóg z nim nie był.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 Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje, dokąd chce, i szumie go słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. W liście do Efezjan, w rozdziale 4, wersety dwadzieścia 23 zwraca się Saul Starsu do poszukujących Boga w następujący sposób. Zewleczcie się siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Następną wskazówką dotyczącą odnowy ducha jest werset z drugiego listu do Koryntian z rozdziału 6, wersety 11-18. Usta nasze otwarły się przed wami, Koryntianie. Serce nasze szeroko się otwarło. Nie u nas jest wam ciasno, ale ciasnota jest w sercach waszych, ponieważ zaś należy się odwzajemniać. Prze to jak do dzieci mówię, Rozszeście i wy serca wasze. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością? Albo jaka społeczność między światłością a ciemnością? Albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem? Albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? Jakiż udział między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg. Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę ich Bogiem, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was i będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Po raz kolejny widzimy, że u Boga białe jest białe, ale co nie jest białe jest czarne. Odcienie szarości nie istnieją. Identyczna analogia dotyczy szatana, bo wcale nie jest ten z szatana, który się modli do szatana, ale z szatana jest każdy, kto nie jest z Boga. Dostrzegamy również, jak wąskie granice zostały nam postawione, a każdy musi dokonać wyboru dla siebie samego, ponieważ nie może jednocześnie służyć dwóm panom. Jeśli taka osoba pragnie poznać Boga i uwolnić się od duchów zwodniczych, musi przede wszystkim oczyścić, uwolnić swojego ducha i nie dopuścić, aby zboczyć z wytyczonej drogi. Opisuje nam to Ewangelista Łukasz w rozdziale 11, wersety 23-26. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie gromadzi ze mną, rozprasza. Gdy duch nieczysty wyjdzie z człowieka, wędruje po miejscach bezwodnych, szukając ukojenia, a gdy nie znajdzie, mówi Wrócę do domu swego, skąd wyszedłem, i przyszedłszy, zastaje go wymiecionym i przyozdobionym. Wówczas idzie i zabiera z sobą siedem innych duchów, gorszych niż on, i wchodzą i mieszkają tam, i bywa końcowy stan człowieka tego gorszy niż pierwotny. Werset ten dotyczył co prawda tych, którzy odpadli od wiary, ale generalnie nie wolno dopuścić do takiego stanu ducha. Szczególnie wśród osób porzucających swoją religię, ponieważ porzucając kościół, w którym często wyrośli, porzucają jednocześnie osobę Boga, co jest najgorszym błędem, jaki tylko mogą popełnić. Wtedy popadają w sidła duchów rządzących tym światem i za ich namową próbują nadrobić wszystkie zaległości. Są to jednak zaległości dotyczące czynienia zła w oczach Boga, ponieważ właśnie do tego się to sprowadza. Jest to podobna sytuacja jak powrót do porzuconego nałogu. Po powrocie nie można się pohamować i bardzo szybko taka osoba stacza się w dół. Nie są to proste sytuacje życiowe, a obrona przed złem, które nadciąga z każdej strony sprawia nie lada kłopoty. Takie osoby podległe przez długi okres czasu owym wyżej wymienionym stereotypom i fałszywym naukom, gdy mówiąc potocznie postanowią zerwać się z łańcucha, to znaczy wyzwolić się spod pręgierza religii, której byli członkami, chcą być wreszcie wolni i odrzucają całkowicie Boga. Jeżeli jednak zdecydują one dowiedzieć się czegoś prawdziwego o Bogu, będą potrzebowały z całą pewnością stalowych nerwów, słuchając moich wykładów, gdyż większość nie polubi ani samych poruszonych przeze mnie tematów, ani sposobu ich przedstawiania. W takim przypadku nie polubią również wniosków, które będę wyciągał, a które dla każdego znającego pismo leżą jak na dłoni. Ja muszę wyciągać takie wnioski, jakie dyktuje mi Pismo Święte, gdyż jeżeli chodzi o prawdę, nie uznaję żadnych kompromisów, ponieważ nie mogę i nie chcę takowych uznawać, bo Bóg, któremu służę, nie uznaje kompromisów i nie ma względu na osobę. Dlatego i ja głoszę prawdę przedstawioną przez najwyższego, a nie przez człowieka. Choćbym był jedyną osobą na całym globie i owa prawda Boża przeciwstawiałaby się, co też i czyni, całej znanej nam nauce tego świata, którą ja określam miarem kłamstwa wszechczasów. To jest właściwe postępowanie. Napisano bowiem w Ewangelii Mateusza w rozdziale szóstym, werset dwadzieścia Nikt nie może dwóm panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. We wcześniejszym wersecie tej samej Ewangelii, w rozdziale 5, werset 37, mówi pismo Niechaj więc mowa wasza będzie, tak, tak, nie, nie, bo co ponadto, to jest od złego. A następnie a zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Czytamy z kolei w pierwszym liście Jana, rozdział pierwszy, werset 5, jak również w drugim liście do Koryntian, rozdział pierwszy, werset 18, jak wierny jest Bóg, tak słowo nasze do was nie jest równoznacznie tak i nie. Mamy tu do czynienia z samymi przeciwieństwami, które jednak stwierdzają, że biały nie może być jednocześnie czarnym. Nie można być dwulicowym, ani kuleć na dwie nogi. Nie można zatem przyjmować troszeczkę prawdy i tolerować troszeczkę nieprawdy. Tak jak nie można wyznawać innego Boga niż tego, który powiedział Przysiągłem na siebie, z moich ust wyszła prawda, słowo niezmienne, że przede mną będzie się zginać wszelkie kolano i wszelki język będzie przysięgał, mówiąc, jedynie w Panu jest zbawienie i moc. Do Niego przyjdą ze wstydem wszyscy, którzy się na Niego gniewali. Księga Iszajachu, rozdział 45, wersety 23-24. Określenie przede mną oznacza również w taki sposób, w jakim ja mam upodobanie, jakiego ja żądam. Widzimy wyraźnie, że żadnych kompromisów nie będzie, choć cały świat opowiada nam wciąż bajeczko o bezgranicznym miłosierdziu Bożym, co jest niezgodne z wypowiedziami zawartymi w samym piśmie. Dlatego też w księdze Jeheskela, czyli Ezechiela, w rozdziale 5, wersety 11-12, stwierdza jednoznacznie, Dlatego jako żyję, mówi Wszechmocny Pan, ponieważ moją świątynię splugawiłeś wszystkimi swoimi ochydami i wszystkimi swoimi obrzydliwościami, dlatego również ja odrzucę Cię, moje oko nawet nie dygnie i także ja nie będę miał litości. Jedna trzecia z Ciebie pomrze od zarazy i zginie pośród Ciebie z głodu, a jedna trzecia padnie od miecza wokół Ciebie, a jedną trzecią rozrzucę we wszystkie strony i miec za nimi wyciągnę. Czy naprawdę sądzicie Państwo, że nastawienie Najwyższego w odniesieniu do nieposłuszeństwa kiedykolwiek uległo zmianie? Skoro w pierwszym liście Piotra, w rozdziale 4, wersety 17-19 mówi Nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego. A jeśli zaczyna się od nas, to jakiś koniec czeka tych, którzy nie wierzą Ewangelii Bożej. A jeśli sprawiedliwy z trudnością dostąpi zbawienia, to bezbożny i grzesznik gdzie się znajdą? Wszystkie wymienione przykłady wskazują raczej przeciwieństwo tego, co opowiada nam świat. A tak dla informacji, ogromna ilość tych wypowiedzi pochodzi z ust samego Syna Bożego. Tak więc o co w końcu chodzi z tym miłosierdziem? Wniosek może być tylko jeden. Jeżeli chodzi o posłuszeństwo, nic nie uległo zmianie. Gdyż wątek ten przewija się przez całe Pismo Święte i znajduje swoje zakończenie dopiero w apokalipsie Jana. Nie możemy być trochę dobrymi i trochę złymi.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 Po tym poznajemy, że w Nim jesteśmy. I w rozdziale trzecim, werset 24 dodaje, A kto przestrzega przykazań Jego, mieszka w Bogu, a Bóg w Nim. I po tym Duchu, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka. To samo Pismo określa bowiem, kto jest wiernym Boga, a kto Nim nie jest, bez względu na to, jak głośno będzie przekonywał każdego, że Nim jest. A Saul Starsów w pierwszym liście do Koryntian, rozdział 7, werset 19, potwierdza tymi słowy, Obrzezanie nie ma żadnego znaczenia i nieobrzezanie nie ma żadnego znaczenia, ale tylko przestrzeganie przykazań Bożych. Przestrzeganie zakonu Bożego staje się równoznaczne z podporządkowaniem się Jego woli, czyli z dokonywaniem wyboru, że to za Nim chcemy podążyć. W pierwszym liście do Efezjan, w rozdziale 5, werset 17, przekład Biblia Tysiąclecia, otrzymujemy wskazówkę. Nie bądźcie przeto nierozsądni, lecz usiłujcie zrozumieć, co jest wolą Pana. Wypowiedź ta zachęca nas ponownie do poszukiwań do sprawdzenia w Piśmie, co robić i jak postępować. Takie przykłady zdefiniowania woli Bożej i posłuszeństwa przewijają się przez całe Pismo Święte, równie często jak pojęcie miłości do Stwórcy. Obrazową wypowiedzią dotyczącą bezwarunkowej miłości do Ojca jest rozmowa Syna Bożego z Saduceuszem, opisana w Ewangelii Marka w rozdziale 12, wersety 28-33, gdzie czytamy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 Jeżeli sobie Państwo przypominają, porównanie do ofiary całopalnej miało już raz miejsce w piśmie i padło z ust proroka Samuela, gdy powiedział do króla Saula, że posłuszeństwo wobec stwórcy jest ważniejsze od wszelkiej ofiary. Użyłem tej wypowiedzi jako motta w drugiej części serii. Wynika z niej jasno, że nie może istnieć miłość do Boga bez posłuszeństwa wobec Niego, a posłuszeństwo bez miłości, ponieważ są one jednością. Tylko gdy kochamy, możemy być posłuszni na zasadzie dobrowolności, a o takie posłuszeństwo chodzi. Rozdział czwarty Istnieją również przykłady ukazujące karę za oddanie się nieposłuszeństwu wobec Boga oraz Bożą bezwzględność w stosunku do odstępców. Przykłady te ukazują nam, że w stosunku do odstępców Jechowach, któremu niech będzie chwała na wieki, nie zna miłosierdzia. Gdyby było inaczej, nie zapowiedziałby zniszczenia z całą bezwzględnością obecnego porządku rzeczy. W drugim liście Piotra, w rozdziale drugim, wersety 1 do 5, czytamy przecież... Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę. I wielu pójdzie za ich rozwiązłością, a droga prawdy będzie przez nich pohańbiona. Ciwości wykorzystywać was będą przez zmyślone opowieści, lecz wyrok potępienia na nich od dawna zapadł i zguba ich nie drzemie. Bóg bowiem nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, lecz strąciwszy do otchłani, umieścił ich w mrocznych lochach, aby byli zachowani na sąd. Również starożytnego świata nie oszczędził, lecz ocalił jedynie ośmioro wraz z Nołem, zwiastunem sprawiedliwości, zesławszy potop na świat bezbożnych. W liście Judy w rozdziale pierwszym 1, 5-6 czytamy A chcę przypomnieć wam, którzy raz na zawsze wszystko wiecie, że Pan wybawił wprawdzie lud ziemi egipskiej, ale następnie wytracił tych, którzy nie uwierzyli. Aniołów zaś, którzy nie zachowali zakreślonego dla nich okręgu, lecz opuścili własne mieszkanie, trzyma w wiecznych pętach w ciemnicy na wielki dzień sądu. Są to wypowiedzi bardzo wyraziste, ukazujące nam całą konsekwencję działania Bożego. Dla Boga wszyscy jesteśmy równi, gdyż kocha każdego tak samo. Kocha zarówno grzesznika, jak i sprawiedliwego, kocha wierzącego w niego, jak i poganina, kocha Polaka, Ruska i Niemca, ale dla wszystkich jest równie bezwzględnie konsekwentny i nie ma względu na osobę. Skoro dla wszystkich to nie dotyczy to jedynie nas samych, przecież nie tylko my oraz potomkowie ze wszystkich plemion izraelskich będą klękali przed Panem, ale i Jego wrogowie, gdyż na odgłos Jego imienia ugnie się każde kolano. Oznacza to, że w dniu, który On sam wyznaczył, Syn Boży, z rozkazu Ojca ponownie stąpi z nieba na ziemię, jednak tym razem już w formie duchowej, by dokonać podziału wśród ludzi, Obrachunku pomiędzy wybranymi, a resztą świata. Jego przyjście będzie miało zatem różnoraki charakter w zależności od tego, do kogo przyjdzie. Dla tych nielicznych, wypełniających całkowicie wolę ojca, przyjdzie w charakterze być może cudownego, świetlistego anioła wstępującego z nieba. Natomiast dla tych drugich, dla grzeszników, objawi się raczej jako bezwzględny predator z miliardami przypiętych do pasa dusz. Przedstawiam tu być może nieco straszną perspektywę nadejścia owego dnia, ale jak najbardziej realistyczną, ponieważ Bóg zna nasze serca. Znaje również ów anioł, który z posłańcem Ojca, jest równie konsekwentny, gdyż działa z jego rozkazu. On zna nas równie dobrze, dlatego też używał bardzo wyrazistego języka w odniesieniu do człowieka i choć w swoim duchu jest doskonały, to uwięziony został na krótko w grzesznym ciele. A Pan rzekł, czemu mnie nazywasz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Podaje w Ewangelii Marka w rozdziale 10, werset 18, co jest równoznaczne ze stwierdzeniem, że człowiek jest z natury zły. Pokrywa się to z wypowiedzią autora z tak zwanego listu do Rzymian, gdy w rozdziale 3, werset 4 mówi Wszak Bóg jest wierny, a każdy człowiek jest kłamcą. Takimi właśnie jesteśmy od naszych narodzin, brudni od grzechu, pełni kłamstwa i obudy. Czego więc oczekujemy? Litości i miłosierdzia? Bo tak naprawdę kimże my jesteśmy? I rzekł Pan nie będzie przebywał duch mój w człowieku na zawsze, gdy się są tylko ciałem, będzie więc jego życie trwać 120 lat. Twierdza Bóg w Księdze Rodzaju w rozdziale 6, werset 3, a następnie dodaje w rozdziale 8, werset 21. Już nigdy nie będę przeklinał ziemi z powodu człowieka, gdyż myśli serca ludzkiego są złe od młodości jego. Nie oznacza to niczego innego jak fakt, że w jego oczach nie należymy raczej do istot mu posłusznych, gdyż zaszczepiony w nas grzech działa w nas od urodzenia. Daje on szatanowi dostęp do naszego ducha. Jesteśmy takimi, ponieważ mamy potężnego przeciwnika, który zataja przed światem nie tylko swoją obecność, ale i swoje istnienie. Gdyby nie istniał, wtedy świat nie próbowałby z taką zapalczywością obalić faktu, że Bóg w ogóle istnieje. Przecież nauka nie koliduje z religią, bo można wierzyć w ewolucję, ale nie w żadną dziką, lecz sterowaną inteligentnie, można być fizykiem nuklearnym i mimo to wierzyć w Stwórcę i komunikować się z Nim, a On sam odsłaniałby nam tajemnicę Wszechświata. Okazuje się bowiem, że im więcej wiemy, tym mniej wiemy i pojawiają się coraz to nowe pytania. Medycyna i wiele innych dziedzin nauki nie byłyby w ogóle potrzebne, gdybyśmy wszyscy podążyli tą wąską ścieżką. Cały ten postęp, ten stres, w który popadliśmy po odrzuceniu Boga, jest już dowodem, że musi istnieć inna siła, która przeciwstawia się Bogu. Ta zaciekłość, zapalczywość i arogancja świata są na to najlepszym dowodem, ponieważ już samo założenie, że istnieje Stwórca rozwiązuje tysiące problemów. Ten zbuntowany anioł, szatan, który wywrócił nasz świat do góry nogami i który działa zawsze na bazie swojego pierwszego sukcesu. Mam na myśli zwiedzenie Ewy. On to nawkładał jej do głowy, że jest zgodna zerwać owoc, że ma do tego prawo, gdyż posiada wolną wolę. Nie pokazał jej jednak tej drugiej strony medalu, że czyniąc to przeciwstawia się stwórcy, że to jest złe i że ściągnie na siebie śmierć. O tym wszystkim zapomniał jej przypadkiem powiedzieć. Buntując się przeciwko Bogu i oskarżając akt stworzenia, szatan oskarżył samego stwórcę i wydał na siebie samego wyrok śmierci. Było to jednak konieczne i decydujące posunięcie, aby uświadomić mu, o ile dotarło to w ogóle do tej przepełnionej nienawiścią mózgownicy, że w momencie, gdy wysunął swoje oskarżenie w stosunku do człowieka, jako stworzenia bożego, zakwestionował generalnie cały akt stworzenia. Oskarżył przez to również swojego stwórcę o popełnienie błędu, co uświadomił sobie być może dopiero później. W tym samym momencie wydał sam na siebie wyrok śmierci, gdyż nie będzie w stanie udowodnić swego oskarżenia. Powodem wszelkiego zła jest fakt, że to właśnie przy jego usilnym wsparciu człowiek zaufał sobie samemu, uwierzył we własne siły i postawił samego siebie oraz swoje osiągnięcia na piedestale chwały, odrzucając najwyższego. Nie mam tu wcale na myśli czasów współczesnych, gdyż proces ten rozpoczął się już w początkowym okresie rozwoju cywilizacji. Na długo przed potopem, po buncie niektórych aniołów, na długo zanim szatan otrzymał nieograniczony dostęp do ludzi. Mimo to zło zaszczepione w człowieku wydało swoje owoce w rozwoju cywilizacyjnym i pysze człowieka. Przypomnijmy sobie chociażby wieżę Babel. Była ona pierwszym przejawem zbiorowej pychy w historii ludzkości i dlatego musieli ponieść karę. Kolejnymi widocznymi etapami było powstanie wielkich królestw jak Egipt, Asyria, Babilon, Persja, Grecja... Były to jednak dopiero przedbiegi, ponieważ szatan nie przebywał jeszcze bezpośrednio na ziemi, gdyż samo pismo temu zaprzecza. Otrzymywał on zezwolenie od Boga, aby mógł w ogóle dotknąć się kogokolwiek. Wspomnijmy historię Dawida i jego grzech polegający na zarządzeniu przeprowadzenia spisu ludności, albo Hioba. Izrael był zawsze chroniony przez Boga. Przełom nastąpił dopiero na krótko przed wstąpieniem Syna Bożego na świat i wypełnieniem się proroctw dotyczących jego przyjścia, Szatan musiał otrzymać władzę nad światem niedługo przed jego przyjściem, na co istnieją wskazówki w Ewangeliach, a nawet w Apokalipsie Jana. Cesarstwo rzymskie stało się oczkiem w głowie i całym światem szatana. Tam też skupił całą swoją moc. I te wydarzenia zostały przepowiedziane na wieki wcześniej. Świat ruszył do przodu właśnie w tamtym okresie, co wskazywałoby na fakt, że już wtedy szatan posiadał bezpośredni dostęp do świata jako jego władca i musiał zostać już osądzony i wyrzucony z nieba, na co wskazuje na przykład objawienie Jana. Temat ten omówię jednak w odcinkach poświęconych temu gadowi. Poruszyłem go teraz jedynie, by pokazać jego wpływ na naszą psychikę. Gdy krótko po śmierci Syna Bożego nadeszło owo pierwsze, a zarazem najcięższe odstępstwo, które omówimy w kolejnym odcinku, ustało wsparcie Stwórcy oraz wszelkiego rodzaju dary ducha, rozpoczął się natomiast niepowstrzymywalny rozpad ludzkiego ciała i ducha. W momencie śmierci ostatniego ze świętych ustało również przekazywanie ducha, którego posiadał poprzez włożenie rąk, jak i wszelka moc uzdrowicielska. Gdy nadeszło odstępstwo od wiary na krótko po śmierci Syna Bożego, ustało też i wsparcie Boże w postaci udzielania ludziom różnorakich mocy za sprawą ducha, którego do nich posyłał. Jedynym duchem, którego Bóg jeszcze obficie udziela wybranym przez siebie jednostkom jest duch poznania, ponieważ w Ewangelii Jana w rozdziale 3, wersety 34 mówi albowiem ten, którego posłał Bóg, głosi słowa Boże, gdyż Bóg udziela ducha bez miary. Chcę przez to powiedzieć, że od dnia wystąpienia odstępstwa opisanego przez proroka Daniela, a raczej szeregu odstępstw, które nastąpiły pomiędzy I a IV wiekiem naszej ery, Bóg, choć brzmi to nieprawdopodobnie i wydaje się wręcz niemożliwe, nie ma już praktycznie wyznawców, którzy czciliby Go tak, jak On tego sobie życzy. Zostali oni po prostu pozabijani przez tych, którzy dopuścili się odstępstwa, co przecież zapowiadał prorok Daniel, lub też umierali śmiercią naturalną, nie pozostawiając po sobie potomków w wierze i czynie. Oznaczałoby to, że najprawdopodobniej nie udało im się znaleźć naśladowców, na których mogliby przekazać swojego ducha poprzez włożenie rąk lub na przestrzeni wieków było ich niewielu, ukrywających się po pustkowiach przed światem. Jest to również powodem, dlaczego nie zostało zachowane brzmienie imienia Bożego, które według wypowiedzi Syna, zawartej w Ewangelii Jana w rozdziale 17, werset 6, zostało objawione uczniom. Wypowiedź ta brzmi następująco. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i mnie ich dałeś i strzegli słowa Twojego. Fakt ten potwierdza również autor listu do hebrajczyków w rozdziale 13, werset 15 w słowach. Przez Niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną, to jest owoc warg, które wyznają imię Jego. Skoro więc mają wyznawać, to znaczy, że było im znane. Temat odstępstw od nauk bożych omówię jednak bardzo szeroko w dalszych odcinkach. Powracając do naszego tematu, poprzez odstępstwo człowiek przy namowie szatana poszedł swoją własną drogą. Zaufał sobie i swoim możliwościom. Zaufanie to rozwija z powodzeniem przy poparciu tak potężnego sojusznika aż po dzień dzisiejszy. Oczywiście chełpi się tym wszystkim i ufa swojej inteligencji i wyższości, ale właśnie przez takie nastawienie całkowicie odrzucił swojego Stwórcę, co nieuchronnie doprowadzi go do przepowiedzianej zagłady. Pismo w księdze Jermija w rozdziale 17, wersety 5-8 do mówi przecież wyraźnie. Tak mówi Pan, przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie, a od Pana odwraca się jego serce. Jest on jak jałowiec na stepie i nie widzi tego, że przychodzi dobre,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 Jest to pojęcie równoznaczne z całkowitym unicestwieniem czegoś lub kogoś, a nawet usunięciem pamięci po takich osobach. Ci, których Bóg obłożył klątwą, znajdują się na samym dnie otchłani i najprawdopodobniej nie dostąpią nawet zmartwychwstania i sądu, jak wskazuje pismo. Przypomnijmy czwartą księgę mojżeszową z rozdziału XVI oraz losy Datana, Koracha i Abirama, którzy zbuntowali się przeciwko mosze, to jest mojżeszowi. A mojżesz rzekł po tym poznacie, że Pan mnie posłał, abym dokonał wszystkich tych czynów i że z własnej woli nic nie czyniłem. Jeżeli oni umrą taką śmiercią jak wszyscy ludzie i spotka ich los wszystkich ludzi, to nie Pan mnie posłał. Lecz jeżeli Pan dokona rzeczy nadzwyczajnej, że ziemia otworzy swoją czeluść i pochłonie ich oraz wszystko co do nich należy i żywcem stąpią do podziemi, wtedy poznacie, że ci mężowie zbezcześcili Pana. A gdy wypowiedział wszystkie te słowa, rozstąpiła się ziemia pod ich nogami, ziemia rozwarła swoją czeluść i pochłonęła ich oraz ich domy i wszystkich ludzi Koracha i cały ich dobytek. Los wszystkich ludzi to zwykła śmierć, a potem zmartwychwstanie na sąd, ale fakt, że żywcem wstąpią do podziemi jest już rzeczą nadzwyczajną. Skoro więc rzeczą nadzwyczajną było i stąpienie żywcem do podziemi, to i rodzaj i lub gatunek ich śmierci ma również charakter nadzwyczajny. Proszę dokładnie przeanalizować tę wypowiedź pod względem własnej przyszłości i zadać sobie pytanie, co jest dla mnie dobre. Ponieważ dziś ważą się losy każdego z nas, a każdy z nas podejmuje swoje suwerenne decyzje, w których z reguły nie ma miejsca na Boga. Powinniśmy więc rozstępować bardzo roztropnie i poszukiwać Boga, a nie świata. Musimy dokonać wyboru, jak opisuje Jakob w rozdziale 4, wersety 4 do 10 swojego listu. Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga?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 Biadajcie i smutcie się i płaczcie. Śmiech wasz niech się w żałość obróci, a radość w przygnębienie. Uniście się przed Panem, a wywyższy was. Nieprawdą jednak jest, że szatanowi wystarczy powiedzieć nie i już nas opuści. To ułuda, skoro Syna Bożego kusił na różne sposoby, także rękami Jego przeciwników. Niemalże aż do chwili śmierci, tak więc podejrzając za podaną przez Mesjasza formułą, że sługa nie jest większy od Jego Pana, będzie kusił i nas. Szatan to bardzo realne zagrożenie dla każdego z nas. To nieugięty przeciwnik. On się nigdy nie męczy i nigdy nie odpuszcza. Zawsze szuka sposobu, jak nas pozyskać, ponieważ sam walczy w jakim sensie o własne przetrwanie. On nie ma nic do stracenia. Gdyby Bóg nie wspierał roztropnych, tamten już dawno pochłonąłby nas. Możemy więc mieć pewność, że gdyby Bóg nie wspierał nieustannie poszczególnych jednostek, już od dawna nikt szerzej i bezinteresownie nie zajmowałby się szukaniem Boga i studiowaniem Pism Bożych. Nie podlega jednak mojemu osądowi oceniać człowieka, z jakich powodów tak postępuje. Czy poszukuje głębszej prawdy, czy też jedynie zysku dla siebie, uznania innych, co okazuje się najczęściej smutną rzeczywistością. Wydaje mi się, że właśnie to oddziaływanie jest powodem jego ciągłej, przegranej w odkryciu prawdy. Jego oczy pozostaną zawsze zamknięte na prawdę, nawet jeżeli ktoś wstawiłby mu dwie zapałki pomiędzy powieki, aby nie zamknął oczu i mógł tę prawdę dojrzeć. Dlatego i ja poruszam tematy, które na wielu słuchaczy, szczególnie tak tzw. chrześcijan, zadziałają jak płachta nabyka i mogą wywołać wręcz szok i agresję w stosunku do mojej osoby. Powodem takiej reakcji jest fakt, że osoby te są niewolnikami swojego umysłu i tych wyżej wymienionych stereotypów wyuczonych tradycji ludzkich narzuconych im przez ich religię. Jednak gdy wytrwają, wtedy zrozumieją za pomocą Pisma Świętego, jak zostali zwiedzeni, a także jak bardzo oddalili się od nauki Bożej oraz jaki wpływ na ich życie ma szatan i jego nauki oraz pokładanie nadziei w postaci antychrysta. Dopiero wtedy zostaną zszokowani i pojmą, jak można kogoś omotać, owinąć sobie wokół palca i wmówić mu, że ta nauka to czysta nauka Boża, chociaż Pismo udowadnia całkowite przeciwieństwo. Wmawia mu się wszystko, by postępował dokładnie jak ci wszyscy poprzednicy przed nim, by się przypadkiem nie wyłamał spod kontroli. Nie ma niczego bardziej mylnego i zgubnego. Nie bez kozery Syn Boży określił szatana jako władcę tego cielesnego świata. Wystarczy już tylko przyjrzeć się manipulacji, jakiej dokonuje w naszych mózgach każdego dnia, przekonując nas, że na przykład ludzka praworządność jest w stanie uchronić jednego człowieka przed drugim. Wystarczy przecież ustalić prawa i przepisy i już nic nam nie grozi. Żyjemy przecież w XXI wieku, jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, jesteśmy państwem praworządności itd. Jak złudne jest to poczucie bezpieczeństwa przekonały się nie tak dawno tysiące osób w odniesieniu do tej największej wartości obecnego świata, jaką stał się pieniądz. Mówi coś państwo hasło Ambergold? Brzmi ono znajomo? Tysiące ludzi zaufało umowom tej firmy i potraciło majątki lub oszczędności całego życia, a przecież wszystko wyglądało tak poprawnie, jak zapewniali ich konsultowani przez nich prawnicy. Takie i tysiąckroć gorsze rzeczy mają miejsce w każdej sekundzie na całej planecie. Ludzka praworządność to tylko kolejna ułuda szatana. Właśnie z tego powodu powiedział Bóg, że przeklęty mąż, który na człowieku polega, i ciała czyni swoje oparcie, a od Pana odwraca się jego serce. Werset ten pojawia się dość często, ale zacytowałem go celowo po raz kolejny i zacytuję go jeszcze wielokrotnie, ponieważ my nie tylko polegamy na człowieku, lecz wręcz czcimy ludzi. Gdy w odpowiednim czasie rozwinę przed Państwem tę myśl, Wtedy sam Bóg odsłoni tajemnicę, że niektórym z Państwa posiwią włosy, a inni będą je sobie wyrywać. Wtedy wielu zrozumie, co znaczy polegać na człowieku. A właśnie tego uczy nas szatan, temat ten poruszałem już w prologu. Poleganie na sobie stało się pętlą na naszej szyi, która powoli, ale nieubłagalnie się zaciska. Gdyby było inaczej, a raczej gdybyśmy my byli inni, Bóg nie zapowiedziałby zagłady. Nie zapowiedziałby jej, gdyby wszystko to, co dzieje się obecnie, było tym, czego Bóg od nas oczekuje, to znaczy, że wszystko to, czym charakteryzuje się nasz świat, a więc bezbożność, upadek moralności, tolerancja dla zła, postęp technologiczny i dobrobyt, a co za tym idzie w parze, również pycha oraz wszelkiego rodzaju światowe kierunki religijne. Jednym słowem, wszystko to, co nas otacza i czego częścią sami jesteśmy, właśnie to zostało przepowiedziane i ma zostać unicestwione, czyli właśnie to wszystko jest złe w oczach Najwyższego. Właśnie dlatego taki świat ma zostać zniszczony, a nieliczni wybrani spośród wszystkich pokoleń ludzkich utworzą nowy lud Boży. Rozdział 5. Również i taki stan rzeczy został przepowiedziany już na kilkadziesiąt wieków przed stąpieniem na ziemię Anioła Bożego, któremu części chwała. Jak już wspomniałem na wstępie odcinka, omówię najważniejsze i najobszerniejsze proroctwo biblijne, które, jak przypuszczam, jest zupełnie nieznane światu. Aby nie być gołosłownym, przytoczę je w całości, w tej części, a jedynie wspomnę o nim w części piątej, poświęconej nadejściu Mesjasza. Znajdziemy je w Księdze Rodzaju, a jest im historia dotycząca Jakuba, syna Izaaka, a wnuka Abrahama. Obiecuję, że po objaśnieniu tego proroctwa historia poświęcona Jakubowi nabierze w oczach państwa zupełnie innego wymiaru, ponieważ konsekwencje związane z wydarzeniami ukrytymi w tym proroctwie odczuwamy aż do czasów obecnych. Moim skromnym zdaniem jest ono pierwowzorem wszystkich kolejnych proroctw odnoszących się do losów świata. Uważam je raczej za dobrze ukryty przed ludem ślepych i głuchych symboliczny opis wydarzeń rozgrywających się w przeszłości, lecz odnoszących się bezsprzecznie do wydarzeń przyszłych. Opis przedstawia wydarzenie rozgrywające się pomiędzy aniołem, określanym przez nas mianem Syna Bożego, a szatanem. Jest to raczej mniej techniczna, a bardziej symboliczna wersja kolejnych proroct zapowiadających utworzenie ludu Bożego ze wszystkich narodów świata. Prorostwo przedstawia rodzaj przymierza, Paktu, zawartego pomiędzy dwoma aniołami dotyczącego przyszłego ludu bożego i pozwala nam na lepsze zrozumienie relacji pomiędzy obu postaciami oraz ogarnięcia umysłem wydarzeń, jakie rozgrywają się od wieków na świecie. Pakt ten, o którym wielokrotnie wspominałem w poprzednich odcinkach, został zawarty zapewne na długo przed wstąpieniem owego Syna Bożego na świat. Pakt, gdyż takiego określenia będę używał, jest jedynym w swoim rodzaju w całej przestrzeni i czasie i został przypieczętowany na długo przed jego misją na ziemi. Co się tyczy osoby samego Jakuba, to jego imię odgrywa ważną rolę w odniesieniu do pewnej wypowiedzi zawartej w tym proroctwie. Oznacza ono najprawdopodobniej podstępny, przebiegły, cwany, jak wynikałoby z opisu zawartego w rozdziale 27, werset 36 tejże księgi, gdy Ezaf mówi do swego ojca Icaka. Wtedy rzekł. Słusznie nazwano go Jakub, podszedł mnie już bowiem dwukrotnie. Wziął moje pierworostwo, a teraz wziął moje błogosławieństwo. Proroctwo, o którym mowa, choć zabrzmi to w Państwa uszach wręcz niewiarygodnie, rozpoczyna się od rozdziału 29 Księgi Rodzaju, a skończy w rozdziale 32. Dotyczy ono pobytu Jakuba u swojego wuja, którym był Laban, brat matki Jakuba Rebeki. Laban został przedstawiony w prostwie w roli szatana, natomiast Jakub w roli anioła, Syna Bożego. W celu łatwiejszego kojarzenia faktów, czyli zrozumienia poszczególnych niuansów, podzieliłem proroctwo na trzy sekcje, ponieważ proroctwo ciągnie się przez cztery rozdziały biblijne i odnosi się do okresu obejmującego przedział z pewnością dłuższy niż 3000 lat. Rozpoczniemy w rozdziale 29, wersety 13 do 55. A gdy Laban usłyszał o Jakubie, synu siostry swojej, wybiegł na jego spotkanie, uściskał go, ucałował i wprowadził do swego domu. Wtedy opowiedział Labanowi o wszystkim, co zaszło. I rzekł do niego Laban, zaiste, tyś jest kością moją i ciałem moim. I zatrzymał się u niego przez cały miesiąc. Właśnie tę wypowiedź Labana miałem na myśli, mówiąc, że imię Jakub, czyli przebiegły, ma ogromne znaczenie, ponieważ jest to cecha wspólna obu postaci. Historia pokaże jednak, że Jakub był przebiegły, ale w sposób uczciwy, a Laban to sam szatan pełen kłamstwa i nieuczciwości. Czytamy dalej. Potem rzekł Laban do Jakuba. Czy masz dlatego służyć mi za darmo, że jesteś krewnym moim? Powiedz mi, jaka ma być zapłata twoja? Laban zaśmiał dwie córki, starszą imieniem Lea i młodszą imieniem Rachela. Lea miała bezbarwne oczy, Rachela zaś była urodziwa i piękna. To też Jakub pokochał Rachelę, więc rzekł: Będę ci służył siedem lat za Rachelę, twoją młodszą córkę. Laban odpowiedział: Wolę ją dać tobie, niż dać ją innemu mężowi, pozostań u mnie. Służył więc Jakub za Rachelę siedem lat, a wydały mu się one jak kilka dni, tak bowiem bardzo ją kochał. Wreszcie rzekł Jakub do Labana: Wyznaczony mi czas się skończył, Daj mi córkę za żonę, chcę bowiem z nią obcować. Wtedy zebrał Laban wszystkich mieszkańców tej miejscowości i wyprawił ucztę. A gdy był wieczór, wziął córkę swoją Leę i przyprowadził ją do niego. A ten obcował z nią: Laban dał tę córkę swojej Lei jako służącą, zylpę służącą swoją. Nazajutrz rano okazało się, że była to Lea. Wtedy rzekł do Labana: Cóżeś mi to uczynił? Czy nie za Rachele ci służyłem? Dlaczego oszukałeś mnie? Odpowiedział Laban. Nie jest to u nas zwyczaju, żeby wydawać za mąż młodszą przed starszą. Spędź ten tydzień weselny, a dam ci tamtą w zamian za służbę, którą odbędziesz u mnie jeszcze przez drugie siedem lat. Jakub postąpił tak i spędził cały tydzień weselny. Potem Laban dał mu za żonę córkę swoją Rachelę. Dał też Laban Racheli córce swojej Bilchę, służącą swoją jako jej służącą. Potem obcował także z Rachelą, a kochał Rachelę bardziej niż Leę i służył u niego jeszcze drugie siedem lat. A pan widząc, że Lea była w niełasce, uczynił płodnym łono jej, Rachela zaś była niepłodna. Dalej w rozdziale trzydziestym, wersety 21-25. Potem urodziła córkę i nazwał ją Dina. Wspomniał też Bóg na Rachelę i wysłuchał ją Bóg i uczynił ją płodną. Poczęła więc i urodziła syna i rzekła, zdjął Bóg hańbę moją i nazwała go Józef, mówiąc, Oby Pan dał mi jeszcze jednego syna. A gdy Rachela urodziła Józefa, rzekł Jakub do Labana, Zwolnij mnie, aby mógł wrócić na miejsce swoje i do ojczyzny swojej. Szanowni Państwo, cały ten wstęp opisuje oszustwo, jakiego dopuścił się Laban na Jakubie, w tym przypadku szatan na Synu Bożym. Jakub zakochał się w młodszej córce, która posiadała to coś. Tak i ów syn Boży zapragnął z jakiegoś powodu posiąść wpierw młodszy zbór. Szatan przystał na ten układ i umówili się na siedmioletni okres służby w zamian za Rachelę. Szatan szybko jednak zmienił zdanie, a raczej od początku postępował podstępnie i po upłynięciu umówionego czasu oszukał Jakuba. Powiedział chwileczkę, najpierw starsza, a dopiero potem młodsza. Odsłóż mi najpierw siedem lat za swoje starsze żydowskie dzieci, a potem dopiero za młodsze. Jednak w rzeczywistości w oczach stwórcy staną się oba zbory jednym ludem. Dokładnie jak dwunastu patriarchów połączyło się w jeden naród, pomimo faktu, że byli synami jednego ojca, ale różnych matek. Lea urodziła Jakubowi w sumie sześciu synów i jedną córkę, a Rachela dwóch synów. Pozostałych czterech synów było dziećmi z ich nałożnic, które zgodnie z prawem stanowiły potomstwo prawowitych żon. W ten sposób owych dwunastu synów Jakuba stało się protoplastami dla przyszłych dwunastu apostołów. Podawane tu okresy czasu, to jest miesięczny pobyt przed wstępną umową, nie mają dla mnie osobiście większego znaczenia, ale już wymieniony tydzień weselny oraz owe dwa siedmioletnie okresy służby za dwa różne zbory są bardzo ważne. Ich wagę omówimy w dalszej części, gdyż odnoszą się one ściśle do okresów w historii świata. Są one bezsprzecznie kluczowe w odniesieniu do poprawności w stosunku do danych historycznych, lecz ja uważam, że dużo ważniejsze jest duchowe, a nie matematyczne pojęcie tej historii. Jak już wspomniałem w prologu, ja nie mam potrzeby na wyszukiwanie niezbitych naukowych dowodów na prawdomówność Boga, dlatego nie zajmuję się wyliczankami, chociaż czasami muszę z nich skorzystać. Powracamy jednak do tematu. W kolejnych rozdziałach dochodzimy do sedna sprawy. W rozdziale 30, werset 26, Jakub mówi do Labana, do szatana. Daj mi żony moje i dzieci moje, za które ci służyłem, bo chcę odejść. Wiesz przecież, jak ci służyłem. Dwiema żonami Jakuba są oczywiście dwa ludy Boże. Dwa zbory Boże. Oba zbory są początkowo zborami żydowskimi, ale o tym później. Dziećmi z obu żon, o których jest mowa których do tego momentu było jeszcze jedenastu synów i jedna córka, są synowie będący oczywiście patriarchami, a w późniejszym okresie odnośnikiem do apostołów. Zbór Racheli jest zborem młodszym, tak jak i sama Rachela, będąca młodszą siostrą Lei. Posiadała ona to coś, także Jakub bardziej pokochał Rachelę. Oznacza to, że i ów syn Boży bardziej pokocha dzieci młodsze, te, które zrodziły się Bogu w okresie późniejszym. Następnie słowa, za które Ci służyłem oraz wiesz, jak Ci służyłem. Służbą, a raczej pracą, o której mówi Anioł Boży, jest ogólnie rzecz biorąc opieka nad narodami i pomnażanie ich. Słowa, bo chcę odejść, nie oznaczają niczego innego, jak chcę zakończyć moją misję i wstąpić z powrotem do Ojca. Wypowiedź ta wskazywałaby na okres pobytu owego posłańca Bożego na ziemi i głoszenia dobrej nowiny o Królestwie Bożym oraz wydarzeń, które miały przypieczętować jego pobyt na ziemi, o których nie było dotychczas mowy. W rozdziale 30, werset 27, Laban odpowiada. Odpowiedział mu Laban. Jeśli znalazł łaskę u Ciebie, zostań u mnie, bo poznałem z wróżby, że Pan błogosławił mi przez wzgląd na Ciebie. Słowa poznałem, że Pan błogosławił mi przez wzgląd na Ciebie oznaczają błogosławieństwo od Boga, dopóki Syn jest jeszcze obecny na ziemi. Oznacza to, że szatan był jedynie tak długo tolerowany w niebie, czy też miał dostęp do nieba, dopóki Syn Boży nie zakończył misji na ziemi. Faktycznym błogosławieństwem, o którym jest tu mowa, jest brak ingerencji Bożej w działanie szatana, a w efekcie czego niewspółmierne rozpanoszenie się grzechu po całym świecie. Spójrzmy chociażby na grzech bałwochwalstwa, który jest najcięższą formą wiarołomstwa. To rak, który toczy świat od zarania dziejów i człowiek nie jest w stanie sam się od niego uwolnić. Właśnie tak, poprzez odstępstwo od czystej wiary, powstaje lud szatana, Brak ingerencji Bożej jest zatem błogosławieństwem danym szatanowi na czynienie jego dzieła, czyli udowodnienia swych oskarżeń w stosunku do nas, gdyż to o nie chodzi. Dalej w 28. Potem rzekł, podaj mi wysokość zapłaty swojej, a dam ci ją. Jest to negocjacja warunków umowy, innymi słowy, mów czego żądasz. Dalej w 29. I odpowiedział mu, ty wiesz jak ci służyłem i jaki jest dobytek twój dzięki mnie. Bo niewiele tego było, co miałeś, zanim ja przyszedłem, a rozmnożyło się obficie i błogosławił ci Pan za każdym krokiem moim. Syn Boży wykonywał dzieło, któremu powierzył ojciec z całą starannością, także dobytek szatana pomnażał się bez końca, jednak dopiero po przyjściu Syna Bożego na świat. Mamy tu do czynienia z rodzajem paradoksu, ponieważ dobytek ten pomnaża się zatem przy pomocy szeregu odstępstw od wiary, a w szczególności bałwochwalstwa, które przed przyjściem Mesjasza na świat rzekomo nie były już od wieków praktykowane w Izraelu, by rozplenić się jednak niewspółmiernie po jego odejściu. To właśnie dopiero po jego odejściu świat zupełnie oszalał, ponieważ zakon pieczętujący ów pakt został przedstawiony wszystkim narodom ziemi. Wszystkie narody świata poznały dziesięć przykazań. Dobytkiem szatana są zatem ludy i narody świata, nad którymi obejmie władzę, a te rozmnożyły się szczególnie już po przyjściu Syna Bożego na ziemię i głoszeniu dobrej nowiny, co doprowadziło do podziału również samych Żydów. Właśnie o tym podziale mówił on na przykład w Ewangelii Łukasza w rozdziale 12, wersety 51-53, który cytowałem w prologu. Czy myślicie, że przyszedłem, by dać ziemi pokój? Bynajmniej, powiadam wam, raczej rozdwojenie, Odtąd bowiem pięciu w jednym domu będzie poróżnionych, trzej z dwoma i dwaj z trzema. Będą poróżnieni ojciec z synem, a syn z ojcem, matka z córką, a córka z matką, teściowa ze swoją synową, a synowa z teściową. Intencją wypowiedzi nie jest wcale skłócanie ludzi, lecz wypowiedź wskazuje wyraźnie, że wykonało się to, co miało się wykonać i nie ma już odwrotu. W tym kontekście świat podzielił się na wiernych Boga i wiernych szatana. Poprzez te podziały ludzie podążający do szatana pomnażały jego dobytek na potęgę. Dalej stawia szatanowi pytanie, kiedyż więc mam zacząć zbać o własny dom? Wypowiedź ta nie pozostawia wątpliwości, że owym własnym domem jest oczywiście Królestwo Niebieskie. W 31 Raban pyta, a ten rzekł, cóż wtedy mam ci dać? Odpowiedział Jakub, nic mi nie dasz, ale jeśli uczynisz to, co powiem... Będę nadal pasł i strzegł trzody Twojej. Od wersetu 31 zaczyna się opis ugody, jednak nie w formie jakiejś prośby. Cóż wtedy mam Ci dać odpowiedź, jeśli uczynisz to, co powiem? Oznacza raczej ofertę lub nawet propozycję nie do odrzucenia, gdyż istnieje tylko jedna opcja. Wypasaniem i strzeżeniem trzody, które pozostaną w ręku szatana, jest dalsza opieka Boża nad wszystkimi ludźmi, nie tylko nad sprawiedliwymi, ale również nad grzesznymi. Jakub wyjawia mu swoją uczciwą, choć przebiegłą ofertę. Obejdę dzisiaj wszystkie trzody Twoje i oddzielę z nich wszystkie jagnięta centkowane i łaciate i wszystkie jagnięta czarne między owcami oraz koźlęta łaciate i centkowane między kozami. To będzie moja zapłata. Obejdę wszystkie trzody znajdujące się na całej ziemi i dokonam podziału na Twoje stada i na moje stada, na Twoje owieczki i na moje owieczki, na sprawiedliwych i na grzeszników. Podział owiec na dobre i złe znamy również z wielu innych prorost, również tych dotyczących przyjścia Mesjasza, które będziemy omawiać w kolejnych odcinkach. Opisane tu wydarzenie odnosi się w pierwszej kolejności do duchów wiernych pomarłych na przestrzeni wieków, czyli do zabezpieczenia ich na dzień zmartwychwstania. W drugiej kolejności do dnia ponownego wstąpienia pomazańca na ziemię, które znamy z objawienia Jana, gdy uratowani będą wszyscy ci, którzy nie noszą znamienia zwierzęcia na swoim ciele lub w sercu. Chodzi oczywiście o tę nieliczną gromadkę spośród nich, która być może przetrwa w ciele okres wielkiego ucisku. Zapłatą ma być w takim razie zupełnie nowy lud Boży, który dopiero zostanie stworzony spośród Żydów i Pogan, ze wszystkich stać świata, a zatem spośród wszystkich ludów ziemi. Ten lud powstanie dopiero w przyszłości, a utworzy się prawdopodobnie w bardzo krótkim czasie. Dalej w 33. Po jakimś czasie okaże się uczciwość moja, gdy przyjdziesz sam sprawdzić zapłatę moją. Wszystko, co nie będzie centkowane i łaciate między kozami, a czarne między owcami, niech będzie uważane za skradzione przeze mnie. Wypowiedziane tu słowa, że po jakimś czasie okaże się, dotyczą dnia sądu i ukażą szatanowi, jak bardzo się mylił w stosunku do ludzi, ciągle ich tylko oskarżając. Tym, co mogłoby ewentualnie zostać skradzione przez Syna Bożego, a będące w posiadaniu szatana, Mogą być jedynie któreś z upadłych aniołów lub demony, nad którymi syn posiadał władzę, by je strącić bezpośrednio do odchłani lub może i nakłonić do nawrócenia się do Boga. To wyjaśnia też fakt, że nie czynił tego, gdy wyganiał demony z opętanych. Były one dla niego nietykalne, gdyż przestąpiłby warunki paktu, które przecież sam narzucił. Wyganiali je więc on i jego uczniowie, a one przejmowały po prostu ciała innych ludzi lub nawet zwierząt, jak donoszą Ewangelię. Następnie w trzydziestym czwartym wtedy Laban rzekł Niech będzie według słowa Twego, tusza tam przystaje na warunki umowy. Kolejny werset opisuje już dzień podziału owiec i oddzielił tego dnia kozły pręgowane i łaciate i wszystkie kozy centkowane i łaciate, wszystkie, na których było coś białego, i wszystkie jagnięta czarne między owcami i oddał je swoim synom, i wyznaczył odległość trzech dni drogi między sobą a Jakubem. Jakub oddziela swoje stada nierasowych owiec i oddaje je pod opiekę swoim synom, czyli podległym mu jedenastu apostołom. Labanowi natomiast oddaje wszystkie rasowe owce oraz wyznacza odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy oba ludami. Opisana tu ugoda, pakt, odnosi się do czasów nowożytnych, to znaczy po wstąpieniu anioła Bożego na ziemię, poprzez dzień dzisiejszy i po dzień jego ponownego przyjścia w duchu w celu przejęcia swoich owiec i wyprowadzenia wybranych stad do nieba. Trzema dniami drogi są oczywiście trzy dni przebywania Jego w łonie śmierci jako próba wiary, a następnie Jego w wzięcie i natychmiastowe zajęcie miejsca na tronie chwały po prawicy Ojca. Trzema dniami Jego śmierci dokonano jakby rozdzielenia dwóch ludów, sprawiedliwych i grzeszników, a kto w Niego uwierzy, zbawiony będzie z prorosła, które jeszcze nie dobiegło do końca, wynikałoby, że do rasowych owiec szatana zalicza się na pewno znakomita większość zboru żydowskiego, a z całą pewnością ówczesne elity żydowskie, które określał on mianem synów szatana, mówiąc im, że to szatan jest ich ojcem. Wypowiedź ta oraz inne wypowiedzi mogłyby być właśnie wskazówkami na fakt, że szatan został rzucony na świat na jakiś czas przed wstąpieniem owego syna Bożego w ciało człowieka. W końcu synów trzeba najpierw spłodzić i wychować na grzeszników, gdyż nikt nie rodzi się grzesznym czy sprawiedliwym. Czas odgrywa również i w tym przypadku znaczącą rolę. Wyprowadzenie trzód wiernych rozpoczęło się bezpośrednio po tych wydarzeniach i trwa nieustannie aż po dzień dzisiejszy, ponieważ Bóg zna wszystkie nasze uczynki i objawi je przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Do dnia zagłady świata Syn Boży będzie znakował, czyli teoretycznie już wyprowadzał z zagrody szatana pozostałe owce swojej trzody. Choć z przytoczonej rozmowy nie wynika w sposób jednoznaczny, jakoby szatan nie miał żadnego wyboru co do warunków umowy, to z dalszego przebiegu losów Jakuba wynika, że Bóg przez cały czas trzymał rękę na pulsie. W dalszym przebiegu wydarzeń owce parzyły się przy swoistej asyście Jakuba, gdy powkładał on im paskowane pręty drewniane do koryt z wodą. Rozmnażały się więc po tym, gdy przychodziły pić wodę z koryt. Rozmarzały się więc po odejściu od wodopoju, a gdy już ugasiły pragnienie, wtedy stawały się płodne. Jest to zadziwiające zjawisko, nie występujące chyba naturalnie w przyrodzie. Chodzi oczywiście o ducha, który wspierał wiernych, utwierdzających ich w nauce pańskiej. Jest to definitywnie odnośnik do nauki Bożej dotyczącej wody żywej, do której porównuje siebie sam Bóg w księdze Jermija, to jest Jeremiasza w rozdziale drugim, wersety 12-13. Przeraźcie się niebiosa nad tym, zadrżyjcie i zatrwórzcie się bardzo, mówi Pan, gdyż mój lud popełnił dwojakie zło. Mnie, źródło wód żywych, opuścili, a wykonali sobie cysterny, cysterny dziurawe, które wody zatrzymać nie mogą. Kolejną wskazówką na temat jakości stada podają nam wersety 41 i 42 mówiące, że Ponadto ilekroć silne owce się parzyły, kładł Jakub pręty przed owcami w koryta, aby się parzyły przed prętami. Lecz gdy owce były słabe, nie kładł ich. Dlatego Laban miał słabe, a Jakub silne. Tada Labana miały bardzo słabą wiarę w Boga i wiedzę o Nim, lub nie posiadały jej w ogóle. W tym przypadku opis dotyczy z pewnością późniejszych społeczności Izraelitów na całym świecie, jak i również chrześcijan, którzy nie należą co prawda raczej do rasowych owiec, ale posiadają jedną szczególną cechę wspólną z powyższą społecznością. Jest nią, proszę Państwa, bardzo znikoma wiedza o Stwórcy. Obie społeczności, pomimo wielkich różnic jakie ich dzielą, mniemają jedynie, że wiedzą cokolwiek o świętym Jehowach i o jego woli. W rzeczywistości w ogóle go nie znają. Nie wiedzą o nim nic. Najsilniejsze zwierzęta Jakuba, czyli najgorliwsi wierni, byli dodatkowo wspierani, by ich wiara umocniła się jeszcze bardziej. Trzody Jakubowe były za to mocne w wierze, co znakomicie odzwierciedla nam wypowiedź zawarta w Ewangelii Łukasza w rozdziale 8, wersety 5-8, do określająca jakość zasianego ziarna, którym jest nauka Boża. W jednym wzejdzie ona, a w drugim nie. Wyszedł siewca rozsiewać ziarno swoje, a gdy siał, jedno padło na drogę i zostało zdeptane, a ptaki niebieskie zjadły je, a drugie padło na opokę, a gdy wzeszło usło, bo nie miało wilgoci, a inne padło między ciernie, a ciernie razem z nim wzrosły i zadusiły je, a jeszcze inne padło na ziemię dobrą i gdy wzrosło, wydało pląd stukrotny. To mówiąc wołał, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Dalszą część powyższego prorostwa znajdziemy w rozdziale 31, wersety 5-13, do 13, lecz w tym opisie Jakub, a w tym przypadku Anioł Boży, stwierdza, że to sam Bóg interweniował w jego sprawie poprzez otoczenie go opieką, by wymusić na szatanie dotrzymanie warunków paktu. Przechodzimy do kolejnej wypowiedzi Jakuba skierowanej tym razem do jego żon z rozdziału 31, wersety 5-13, do 13, gdzie mówi Widzę ja po obliczu ojca waszego, że wobec mnie nie jest ono już takie jak dawniej, lecz Bóg ojca mojego był ze mną. Wy same przecież wiecie, żem służył ojcu waszemu ze wszystkich sił swoich, ale ojciec wasz oszukał mnie i dziesięć razy zmieniał zapłatę moją, lecz Bóg nie dozwolił mu szkodzić mi. Gdy mówił, centkowane będą zapłatą twoją, wtedy cała trzoda rodziła jagnięta centkowane, a gdy mówił, pręgowate będą zapłatą twoją, Wtedy cała trzoda rodziła jagnięta pręgowate. Bóg sam odebrał bydło ojcu waszemu, a dał je mnie. Wtedy bowiem, gdy owce się parzyły, podniosłem oczy i widziałem przez sen, że oto samce, które pokrywały owce, były pręgowate, centkowane i łaciate. I wtedy anioł Boży rzekł do mnie we śnie, Jakubie, a ja odpowiedziałem, oto ja, on zaś rzekł, podnieś oczy i zobacz, że wszystkie samce, które pokrywają owce są pręgowate, centkowane i łaciate. Widziałem bowiem wszystko, co ci uczyni Laban. Jam jest Bogiem z Betel, gdzie namaściłeś pomnik i gdzie złożyłeś mi ślub. Wstań więc teraz, wyjdź z tej ziemi i wróć do swojej rodzinnej ziemi. Początkowe wersety wskazują, że pomimo wiernego wypełnienia umowy ze strony Syna Bożego, szatan od początku kombinował i wielokrotnie próbował zmienić warunki ugody, choć poprzednie fragmenty tej historii tego w sposób jednoznaczny nie potwierdzają, gdyż nie donoszą o takich wydarzeniach. Mówi tu o wielu, może nawet o dziesięciu próbach łamania warunków wcześniejszych umów. Przypomnijcie sobie Państwo, jak wspominałem o możliwościach wielokrotnego tworzenia życia na Ziemi, w których to uprzednio oczyszczone ogniem duchy ponownie trafiały w ciała kolejnych osób, by poddać się kolejnej próbie zbawienia. Wspomnijcie Państwo, proszę, owo 77-krotne przebaczenie, które nam Bóg obiecał, abyśmy osiągnęli zbawienie. Wyobrażacie sobie Państwo, że owa historia rozgrywała się na Ziemi już co najmniej 10 razy? Znając jednak szatana, możemy mieć absolutną pewność, że miały miejsce. W końcu już w najbliższej przyszłości będzie postępował w ten sam sposób, wcielając się w rolę złego faraona, zmieniającego nieustannie swoje zdanie, by nie wypuścić ludu izraelskiego ze swojej ręki. Jak wiemy, jego sposób postępowania będzie powtarzał się wielokrotnie w przebiegu historii. On po prostu inaczej nie potrafi. Powracając do proroctwa słowami, lecz Bóg nie dozwolił mu szkodzić mi... Kieruje on naszą uwagę właśnie na opiekę Ojca, dzięki której wypowiedź zawarta w Ewangelii Jana w rozdziale 14, werset 30 staje się prosta do zrozumienia. Już wiele nie będę mówił z wami, nadchodzi bowiem władca świata, ale nie ma on nic do mnie. Nie ma, ponieważ warunki umowy zostały niemalże wypełnione, a Bóg nie pozwolił ich po raz kolejny zmienić. Wypowiedź wskazuje jednak wyraźnie, że szatan posiadał już w tym momencie władzę nad światem, czyli już został osądzony, strącony z nieba i był wszechobecny na ziemi. Dalsze stwierdzenie zawarte w słowach proroctwa, że to Bóg odebrał szatanowi jego trzody, brzmi jednoznacznie, gdyż nadchodzi dzień podziału i dzień sądu i nie ma już odwrotu. Słowa wyjdź z tej ziemi i wróć do swojej rodzinnej ziemi zawierają bardzo głęboki sens i są jednocześnie wskazówką do pochodzenia Syna Bożego. Nie oznaczają one niczego innego jak powstań z martwych, opuść ten świat i powróć do nieba. Tam jest właśnie jego rodzinny dom. Po ponownym przyjściu na ziemię, gdy wyprowadzi pozostałych świętych, poprowadzi ich również tam, skąd sam pochodzi. Dalej w rozdziale 31, wersety 15 -54, czytamy wypowiedź córek Labana. Czy nie byłyśmy uważane przez niego za obce, skoro nas sprzedał i zużył dla siebie uzyskane za nas pieniądze? Tak tedy wszystko bogactwo, które Bóg odebrał Ojcu Naszemu, należy do nas i do synów naszych. Czyń więc teraz wszystko, co Ci Bóg rozkazał. Wstał więc Jakub i posadził synów swoich i żony swojej na wielbłądach i powiódł przed sobą całe stado swoje i cały dobytek swój, który nabył. Bydło, które należało do niego, które nabył wpadan Aram, aby powrócić do ojca swego Izaka, do ziemi kananejskiej. A gdy Laban poszedł, strzyc owce swoje, Rachela ukradła bożki domowe, które należały do jej ojca. A Jakub zmylił Labana Aramejczyka, bo nie powiedział, że chce uciec. Uciekł więc ze wszystkim co miał, wyruszył i przeprawił się przez rzekę i skierował się w stronę pogórza Gilead. Jako pierwsze rzucają się w oczy wypowiedzi żon Jakuba, gdy zgodnie stwierdzają, że w gruncie rzeczy nie mają już nic wspólnego z domem ich ojca, co jest zupełnie poprawne z punktu widzenia wiernego, gdyż nie ma on nic wspólnego z szatanem. Tak jak Laban nie miał zielonego pojęcia o zamiarach Jakuba, taki szatan nie wie kiedy nadejdzie dzień jego upadku. W tej części proroctwa dostrzegamy swoistą walkę szatana o przetrwanie, gdy traci swój wpływ na obiema córkami, ponieważ one same dokonały wyboru i odwróciły się od niego. Oddał je dobrowolnie, bez walki. W tym momencie szatan stracił władzę nad bliżej nieokreśloną częścią swojego dobytku, do której miał dotychczas swobodny dostęp lub która mogłaby mu przypaść w udziale, gdyby sprawdziły się jego oskarżenia wobec ludzi. Musiał to jednak zaakceptować, by po przystąpieniu do ugody z posłańcem Bożym, a w razie przegranej, utrzymać chociaż władzę nad pozostałą częścią. Wszystko poza żonami i dziećmi Jakuba oraz jego dobytkiem przypadło automatycznie szatanowi. Następnie w wersecie 22. A trzeciego dnia doniesiono Labanowi, że Jakub uciekł. Wtedy wziął z sobą krewnych swoich, ścigał go przez siedem dni i dogonił go na pogórzu Gilead. Laban dowiaduje się, że tamten odchodzi, nie powiadomiwszy go o terminie odejścia. Dniem odejścia będzie dzień wyprowadzenia, czyli oddzielenia ostatnich wiernych w dniu zagłady świata szatana, gdy zostaną oni oznakowani przez anioły najwyższego opisane u Ezechiela i w Apokalipsie Jana. Oznaczałoby to, że szatan po raz kolejny będzie próbował złamać warunki umowy, o czym nie informuje nas Apokalipsa Jana. Z kolei w wersecie 24 czytamy, lecz Bóg przyszedł do Labana Aramejczyka we śnie w nocy i rzekł do niego, uważaj, abyś tylko uprzejmie rozmawiał z Jakubem. W dalszym przebiegu porostwa widzimy interwencję stwórcy, który wyraźnie musiał pokazać szatanowi granice, w jakich może się poruszać. Dalej w dwudziestym Laban dogonił Jakuba, gdy Jakub rozbił swój namiot na górze, a Laban z krewnymi swymi też rozbił namiot na pogórzu Gilead. Wtedy rzekł Laban do Jakuba, cóżeś to uczynił, zmyliłeś mnie i zabrałeś córki moje jak branki wojenne. Dlaczego potajemnie uciekłeś i okradłeś mnie, a nic mi nie powiedziałeś, abym cię odprawił z radością i pieśniami, z bębnami i cytrami? Nie pozwoliłeś mi ucałować wnuków moich i córek moich, Zaiste, głupio postąpiłeś. Mógłbym teraz z wami surowo postąpić, lecz Bóg ojca waszego rzekł do mnie minionej nocy. Uważaj, abyś mi tylko uprzejmie rozmawiał z Jakubem. Skoro jednak już wybrałeś się w drogę, bo bardzo zatęskniłeś za domem ojca swego, to dlaczego ukradłeś bożki moje? Odpowiedział Jakub i rzekł do Labana. Bałem się, bo myślałem, że odbierzesz mi córki swoje. Natomiast ten, u którego znajdziesz bożki swoje, niech umrze. W obecności krewnych naszych zbadaj, co Twojego jest u mnie i weź to sobie. A Jakub nie wiedział, że Rachela jest skradła. Tak, jak Laban dogonił Jakuba, czyniąc mu wymówki, że nic mu nie powiedział i że go okradł, taki Syn Boży będzie ścigany przez szatana i oskarżany o to, że złamał umowę. Zarzuty te są wyraźną wskazówką na fakt, że szatan i jego sługi nie znali nawet pierwszego terminu wstąpienia pomazańca Bożego na ziemię, gdyż Jakub pojawił się u Labana całkowicie niespodziewanie. Oznacza to, że przynajmniej duchowe sługi szatana, to znaczy demony, nie były poinformowane o warunkach paktu, przez co nie wiedziały o konieczności nadejścia Mesjasza i jego śmierci na krzyżu. Ich wypowiedzi wskazują na fakt, iż w ogóle nie liczono się z jego przyjściem, czyli że demony wiedziały jedynie o ostatecznym dniu sądu nad nimi. O takim stanie rzeczy informują nas Pisma Nowego Testamentu. Przypomnę wypowiedzi demonów spisane na przykład w Ewangelii Mateusza, rozdział 8, werset 29. I poczęli krzyczeć tymi słowy, cóż my mamy z Tobą, Synu Boży, przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas? Wypowiedź z kolejną wyraźną wskazówką, że nie zostały one poinformowane o całości przebiegu ich losów, lecz jedynie o zapowiedzianej karze. Faktem może być także wskazówką, że szatan, ich władca, okłamuje też je, co mnie wcale nie dziwi. W takim razie, skoro Szatan i jego sługi nie znali terminu tego pierwszego stąpienia, to tym bardziej nie znają terminu kolejnego przyjścia, to jest terminu jego powrotu w duchu, by wyprowadzić resztę swego stada i ukarać narody. Przypominam, że tego terminu nie zna nikt poza samym Bogiem, jak stwierdził sam Syn Boży w Ewangelii Mateusza w rozdziale 24, wersety 33-39. Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiecie, że blisko jest, tuż u drzwi.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 tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. Dzień ponownego nadejścia będzie więc całkowitym zaskoczeniem, nie tylko dla świata ślepych i głuchych, ale i dla samego szatana i jego świty. W wersecie 33 rozpoczyna się uprzednio zapowiedziane przeszukiwanie dobytku Jakuba. Wszedł więc Laban do namiotu Jakuba i do namiotu Lei, i do namiotu obydwu służących, lecz nic nie znalazł a gdy wyszedł z namiotu Lej, wszedł do namiotu Racheli. Lecz Rachela wzięła bożki domowe, włożyła je pod siodło w wielbłądzie i usiadła na nich. Laban przeszukał cały namiot, ale nic nie znalazł. Ona zaś rzekła do ojca swego, nie gniewaj się, panie mój, że nie mogę wstać przed tobą, gdyż mam dolegliwość kobiecą. Chociaż więc szukał, nie znalazł bożków domowych. Oskarżając Jakuba o kradzie swojego dobytku, szatan przeszukuje jego dobytek, lecz nie znajduje niczego w obozie, gdyż wśród jego wiernych nie może być nikogo ze sług szatana, czyli w szczególności żadnego z aniołów lub demonów, które mogłyby zechcieć nawrócić się. W zborze pochodzenia żydowskiego nie znajduje niczego. Wymienione tu bożki domowe są w oczach Boga sługami szatana, gdy są bałwanami, czyli obrazami demonów. W tym przypadku odnowiony zbór powracający z niewoli babilońskiej powinien w przyszłości według zapowiedzi dopuścić się poważnego odstępstwa od umowy i od wiary. Odstępstwem tym było ich ponowne wiarołomstwo, czemu przeczy oficjalna nauka judaizmu, ale o czym donosił wspomniany przeze mnie w prologu prorokujący kilkadziesiąt lat po powrocie z wygnania prorok Malachi, czyli Malachiasz. W rozdziale drugim wersety 11-12 w słowach Juda jest wiarołomny i obrzydliwości dzieją się w Izraelu i w Jeruzalemie. Tak, Judas bezsześcił świątynię, którą Pan miłuje i pojął za żonę córkę obcego Boga. Niech Pan doszczętnie wytępi tego, kto to czyni, z namiotów Jakuba i tych, którzy składają ofiary Panu zastępów. Wiemy, że jeżeli zarodek jest marny, to i owoc także będzie marny, więc i ów najmłodszy pogański zbór, wywodzący się bezpośrednio z żydowskiego zboru Racheli, powinien w przyszłości przejąć przysłowiową pałeczkę i też dopuszczać się wiarołomstwa w różnych formach. Wiadomo, że warunki sprzyjały wiarołomstwu, gdyż na psychikę wiernych wpływały wieki okupacji z rąk różnych najeźdźców, bo wochwalcami byli zarówno Babilończycy, jak i Egipcjanie, Grecy czy w końcu Rzymianie. Proroctwo przedstawia bałwochwarstwo, jakiego wierni musieli dopuścić się niedługo po wyruszeniu Jakuba, czyli syna Bożego, do jego ojczyzny. Wskazówka ta jest zapowiedzią, że owo odstępstwo nastąpiło bardzo szybko po śmierci Pana. Przyszłość miała pokazać, czym jest owo ciężkie przewinienie. W wersecie 36 Jakub przechodzi do kontrofensywy. Wtedy rozgniewał się Jakub i czynił wyrzuty Labanowi, mówiąc Jakiż to mój występek jaki mój grzech, że tak ostro na mnie nastajesz. Przetrząsnąłeś wszystkie rzeczy moje, a co z gratów swoich u mnie znalazłeś? Połóż tu to przed krewnymi moimi i krewnymi twoimi. Niech oni rozstrzygną między nami oboma. Dwadzieścia lat mieszkałem u ciebie. Owce twoje i kozły twoje nie roniły. Ja nie jadałem baranów z trzody twojej. Tego, co dziki zwierz rozszarpał, nie przynosiłem ci, a z mojego szkoda ci wyrównywałem. Ty zaś ode mnie żądałeś tego, co skradziono we dnie lub co skradziono w nocy. Bywało, że we dnie pozbawiał mnie siły upał, a w nocy chłód i sen uchodził z oczu moich. Tak to dwadzieścia lat służyłem w domu Twoim, czternaście lat za dwie córki Twoje, a sześć lat za trzodę Twoją. Ty zaś dziesięć razy zmieniałeś zapłatę moją. Gdyby Bóg Ojca Mego nie był ze mną, Bóg Abrahama i Bóg, przed którym drżał Izak, byłbyś mnie teraz puścił z pustymi rękoma. Lecz Bóg wejrzał na niedolę moją i na trud rąk moich i minionej nocy wydał wyrok. Syn Boży rozgniewał się i żądał od szatana, by w obecności ich wspólnych krewnych, czyli w obecności obu grup aniołów, pokazał, co znalazł. Przypomina mu, jak nieuczciwie szatan odnosił się do zawieranych w przeszłości umów, co wyraźnie oznacza, że przed owym ostatecznym paktem miały miejsce i inne negocjacje. Mowa tu o bardzo nieprawdopodobnych oskarżeniach, o których nie ma śladu w sprawozdaniach z pobytu Jakuba u dla mnie osobiście tego typu wypowiedzi są wskazówkami na wielokrotne wcześniejsze istnienie życia na Ziemi. Wygląda bowiem na to, że to szatan już wielokrotnie łamał warunki umów, zmieniając je na własną korzyść. Fakt ten tłumaczyłby wiele zadziwiających śladów po wysoko rozwiniętych cywilizacjach, z którymi stykamy się na co dzień jak ziemia długa i szeroka. Po raz kolejny stwierdza też, że gdyby Bóg go nie wspierał, bez wątpienia zostałby oszukany lub pokonany przez szatana. Wypowiedzi te znajdują potwierdzenie w bardzo wielu późniejszych proroctwach, a szczególnie w psalmach. Ukazuje nam on, jak potężnym aniołem był szatan. Syn Boży informuje jednocześnie szatana, że sam Bóg wejrzał na jego niedolę i wydał wyrok w jego sprawie, od którego nie ma już odwrotu. Z kontekstu wynika wyraźnie, że niektóre wydarzenia z opisanej tu rozmowy pomiędzy wybrańcem Bożym a szatanem, pomimo faktu, że została spisana dawno, dawno temu, w rzeczywistości dopiero będzie miała miejsce w dniu wyprowadzenia stad, Rozmowa ta odbędzie się w bliżej nieznanej nam przyszłości, gdyż relacja tych wydarzeń jest proroctwem odnoszącym się do całej historii pobytu człowieka na ziemi. W wersetach 41-42 zapoznajemy się z bardzo poważnymi i jednocześnie zagadkowymi wypowiedziami dotyczącymi samego Syna Bożego, które postanowiłem wyjaśnić tu i teraz. Mam na myśli podane tu okresy służby, z których wynikałoby, że opiekował się on wszystkimi stadami przez łączny okres 20 lat. Analizując dokładniej tę wypowiedź dowiadujemy się, że służył 14 lat za dwie żony, czyli za oba zbory wiernych. Istnieje jednak kilka możliwości przyporządkowania okresów czasu poszczególnym zborom, gdyż wypowiedź wskazywałaby na istnienie czegoś w rodzaju trzech zborów, gdy służył 7 lat za leę, i siedem za Rachele, a następnie 6 lat za pozostałych wiernych, czyli za inny, trzeci zbór wywodzący się z obu poprzednich. Pierwszą możliwością przyporządkowania mogłoby być przyporządkowanie starszego zboru, czyli zboru lei, okresowi począwszy od grzechu Adama aż do potopu. W takim razie zborem młodszym, to znaczy zborem Racheli, byłaby cała populacja ludzka, aż na przykład do powołania Abrahama czy zawarcia przymierza z Jakubem. Owym trzecim zborem byłby zatem cały Izrael aż do dnia dzisiejszego. Tę możliwość należy jednak odrzucić, gdyż judaizm nie tylko nie podążył za zapowiedzianym przez Mojżesza prorokiem, lecz odrzucił tę czystą naukę, wprowadzając swoją własną i sprzedając światu jej fałszywe założenia. Drugą możliwością i jak wykażę jedyną możliwą, Byłoby przyporządkowanie zboru Lei, państwu izraelskiemu, po zawarciu przymierza z Bogiem i wyprowadzeniu z Egiptu, objęciu ziemi obiecanej, to jest Kanaanu, aż do odrzucenia ich przez Boga i skazania na siedemdziesięcioletnią niewolę w Babilonie. Ów siedemdziesięcioletni okres niewoli jest opisanym w proroctwie tygodniem weselnym, który spędził Jakub po sfałszowanych zaślubinach z Leą, jeżeli warunkowo uznamy go za dotyczący osoby Mesjasza rozpoczął się jego wstąpieniem na świat, by wypełnić warunki paktu, głoszenie dobrej nowiny, następnie śmierć i zmartwychwstanie, aż po okresy zniszczenia Jeruzalem. Jednak, jak nie trudno zauważyć, z opisu proroctwa wynikałoby, że oba pierwsze zbory istniały przez taki sam okres czasu. W obu przypadkach po 700 lat, czego nie potwierdza ani nasza wiedza historyczna, ani wypowiedzi innych proroków. Według oficjalnej nauki Jeruzalem padło w roku 597 przed naszą erą i od tego momentu musiałby rozpocząć się wskazany tydzień weselny, czyli 70 lat, jak w proroctwach Jeremiasza, na które powoływał się Daniel. Tydzień ten dobiegł końca w roku 527 przed naszą erą. W takim razie od tego momentu powinien pojawić się drugi zbór, to jest zbór Racheli i również powinien zamieszkiwać Syjon przez kolejne 7 lat, czyli 700 lat. Na podstawie takiego przebiegu wydarzeń możemy łatwo obliczyć, że śmierć Mesjasza jako rozkaz wymarszu do ojczyzny Jakuba oraz wypełnienie warunków paktu powinna nastąpić około roku 173 naszej ery ów okres siedmiu lat mógłby być co prawda wskazówką dotyczącą zafałszowania historii, to jest najbardziej prawdopodobne, a w moim odczuciu wręcz pewne, gdyż ja ufam bardziej słowu proroka niż spisującego historię kleryka. Pewnym potwierdzeniem takiego stanu rzeczy mógłby być przytaczany w odcinku drugim fragment z Księgi Barucha stwierdzający, że Izraelici mieli pozostawać na terenach Babilonu aż do siedmiuset lat. Wypowiedź tę znajdujemy w rozdziale szóstym w wersetach 1 do 2, a brzmi ona następująco. Z powodu grzechów, jakie popełniliście przeciwko Bogu, będziecie uprowadzeni do niewoli do Babilonu przez króla babilońskiego Nebuchodonozora. Gdy już wejdziecie do Babilonu, pozostaniecie tam już przez wiele lat na długi czas, aż do siedmiu pokoleń. Potem wyprowadzę was stamtąd w pokoju. Drugą możliwością byłoby przedstawienie owego okresu jako nieokreślonej pełni czasu, który musiałby upłynąć do wypełnienia warunków paktu. Jednym słowem owe drugie siedem lat istnienia zboru Racheli po tygodniu weselnym odpowiadałoby okresowi owych siedemdziesięciu tygodni z proroctwa Daniela z rozdziału dziewiątego. Od tego momentu rozpoczął się sześcioletni okres rządów szatana na ziemi i tworzenie stad wiernych. Nie zalecałbym jednak dokonywania próby obliczenia ani domniemanego końca świata, ani dnia wybawienia. Z całą pewnością nie wiemy nic na temat momentu historii, w którym żyjemy, a szatanowi i jego sługom raczej ufać nie można. Wszelkie wyliczanki powinny być dla nas nieistotne i właśnie z tego powodu nakazano nam jedynie czuwać i obserwować znaki czasu. Przytoczone tu przeze mnie przyporządkowanie zborów potwierdza również fakt konieczności wypełnienia warunków paktu, czyli umożliwienia szatanowi udowodnienia swoich oskarżeń w stosunku do cielesnego człowieka jako do istoty przepełnionej materializmem i samolubnej, a więc posłusznej Bogu jedynie w zamian za korzyści. Jako ducha żyjącego w ciele, który przez swoje cielesne ograniczenie nie tylko jest czymś gorszym od ducha, jakim jest na przykład anioł, lecz w ogóle nie jest zdolny przeciwstawić się przyziemnym dążeniom ciała. To właśnie ten warunek paktu spowodował konieczność zawarcia przymierza z przedstawicielami rasy ludzkiej, a w tym przypadku z Abrahamem i jego potomstwem. Następstwem przymierza musiało być siłą rzeczy nadanie prawa, jakiemu podlegałaby ta wybrana społeczność ludzka, czyli Izraelici, to znaczy nadanie zakonu. Ci, którzy go przestrzegają, przeciwstawiają się oskarżeniom szatana, a ci, którzy go łamią, popierają owe oskarżenia. Zakon nie został zatem wprowadzony dla dręczenia, ograniczania człowieka, jak przedstawia to światowe zrozumienie Pisma, ale w celu udowodnienia szatanowi jego pomyłki, innymi słowy, ku zbawieniu tych, którzy go przestrzegają. Temat ten rozwinę w kolejnych odcinkach. Podążając dalej śladem naszego przyporządkowania zborów, zborem Racheli był więc odrodzony zbór wiernych po powrocie z wygnania babilońskiego. Przypomnijmy, że od wieków zapowiedziana niewola za ich odstępstwa... Wyszła im teoretycznie na dobre, gdyż wydawałoby się, że całkowicie odrzucili oni wielobóstwo, co jednak jest nieprawdą, a co uzmysłowią państwu w dalszym przebiegu serii. Ponadto odbudowali świątynię wraz z miastem i skoncentrowali się na przestrzeganiu zakonu, przynajmniej w odniesieniu do osoby samego Jechowach, którego imię jest święte na wieki. Tak przynajmniej wygląda oficjalna wersja judejskiej bogobojności, jest to jednak ułuda, a prawda została skrzętnie ukryta. Już tylko w odniesieniu do samych judejczyków donoszą takie pisma jak na przykład Druga Księga Królewska czy Księga Kronik o bogobojności większości władców na tronie Dawida, co teoretycznie powinno uchronić kraj przed najazdem babilończyków. Jednocześnie jednak takie księgi jak Izajasza czy spisana przeżyjącego później w niewoli babilońskiej Ezechiela donoszą o wiarołomstwie na taką skalę, że się włos na głowie jeży. Izajasz określał ich mianem Sodomy i Gomory. Można więc założyć, że i w pismach judejskich upiększono historię, by przedstawić elity w jak najlepszym świetle. W takim razie należałoby przyporządkować zbór lej Izraelitom sprzed wiarowomstwa Salomona i rozbicia państwa na Samarię i Judeję. Po tym wydarzeniu nie sposób było już pohamować odstępstwa po obu stronach granicy, co doprowadziło do rozbicia obu królestw. Czy jednak nie zapomnieliśmy o jakimś drobiazgu? Proszę zwrócić uwagę na fakt, że my intuicyjnie definiujemy naród żydowski w takiej formie, jaką znamy z dostępnych nam pism. Jednak pisma opisujące niewolę babilońską oraz powrót z wygnania odnoszą się jedynie do judejczyków, kilku lewitów i niewielu beniaminitów. Czy to jednak wszystko? A co z pozostałymi dziewięcioma plemionami Izraela, które zamieszkiwały wcześniej Samarię i również zostały uprowadzone do niewoli w Babilonie? Nie możemy zaliczyć do nich lewitów, którzy nie posiadali własnego dziedzictwa i żyli pośród wszystkich plemion Izraela. Plemiona samaryjskie zniknęły z pism, jakby ich nigdy nie było. Zostały również zgrabnie usunięte z naszej świadomości i podświadomości, jakby nigdy nie egzystowały. Mamy tu do czynienia z manipulacją faktami na skalę globalną to właśnie ta społeczność, a nie Judejczycy, utworzyła drugi zbór, a więc stado Racheli. Fakt, że w nowo postałym zboże Racheli doszło do wiarołomstwa po stronie judejskiej, musiało okazać się wyjątkiem, gdyż należy zwrócić uwagę, że wykroczenie to dotyczyło jedynie Judejczyków. Ponieważ nie posiadamy żadnych informacji na temat repatriantów samaryjskich, a po prawie pięciu stuleciach w pismach nowotestamentowych ukazano ich jako sprawiedliwych, może oznaczać tylko jedno: a mianowicie, że zachowali oni swoją czystość wiary. Tak czy inaczej, trzecim zborem jest bezsprzecznie zbór wiernych naśladowców Pana i nie mam tu na myśli ani wcześniejszych, ani dzisiejszych chrześcijan, gdyż jak pokazują zarówno ich fałszywa nauka, jak i historia tej światowej społeczności, zaliczają się oni bezsprzecznie do Statlabana, a nie Jakuba. Zbór Boży, powiększający się stopniowo w pierwszych dziesięcioleciach jego istnienia, był systematycznie i skutecznie zwalczany przez zbory odstępców od wiary, głoszących nauki judaizmu i poszerzając je o swe własne, o czym istnieją pewne wskazówki np. w tzw. listach apostolskich. Wiemy przecież, że nie jest sługa nad Pana swego. Przykładem takiego początkowego zboru byli sami apostołowie, pojedynczy faryzeusze, być może nawet jacyś saduceusze, a także, jak wykażę, nie przez przypadek wymienieni w Ewangelii Jana Samarytanie lub raczej Samarianie, gdyż właśnie tak należałoby określać tę grupę społeczną. Społeczność żydowska zamieszkująca Samarię, czyli pozostały obszar Izraela, to jest również i Galileę opierającą swą wiarę w Boga jedynie na fundamencie pięciu ksiąg mojżeszowych i oczekujących na zapowiadanego przez Mosze proroka ta wyklęta przez judejczyków społeczność to proszę państwa jak pokazuje historia to właśnie społeczność plemion izraelskich zamieszkujących Samarię wyniosła na uczkę z lekcji babilońskiej a nie judejczycy to właśnie samarytanie lub raczej samarianie utworzyli stado racheli to jakby nie było właśnie z Galilei nadszedł ktoś, którego postać omówimy w kilku kolejnych odcinkach, a włos się na głowie zjeży i nie jedna uza zostanie przelana, gdy ogarniecie państwo skalę kłamstw wokół jego osoby. W składowego stada wchodzili w okresie późniejszych przedstawiciele najróżniejszych grup społecznych. Nie dajmy się jednak zmylić oficjalnej nauce o bogatych, sprawiedliwych, ponieważ mogli oni stanowić jedynie ułamek wierny, gdyż naśladowcami Pana byli przede wszystkim niewolnicy i wszelka żydowska biedota zamieszkująca tereny okolicznych prowincji rzymskich. Oni, opierający swą naukę wiernie na pismach Starego Testamentu i objawieniu Pańskiemu, byli pierwszymi i jedynymi naśladowcami Pana. Czasem zostali jednak pobici i ich imiona zniknęły na zawsze z kart historii, a zastąpione zostały imionami możnych tego świata i owieczek Labana. Cała nauka o Bogu została wywrócona do góry nogami także zbór Jakuba istniał na przestrzeni wieków w całkowitym ukryciu i jedynie w szczątkowej formie, kultywując wyznawanie czystej, tej nieskażonej wiary. Być może czasami zanikał nawet całkowicie, by po jakimś czasie znowu się odrodzić. Fakty takie wynikają bezpośrednio z informacji zawartych w prosłach np. proroka Daniela i z rozdziałów siódmego i ósmego, gdzie znajdujemy dosyć informacji odnośnie pokonania i zniszczenia zboru Bożego i proszę mi wierzyć, że wcale nie opisywał on wydarzeń związanych z zagładą świata szatana. Święci mieli zostać pozabijani i zniknąć z powierzchni ziemi, jak donoszą owe wypowiedzi, a miało to miejsce wieki temu. I tak w rozdziale 7, wersety 21-22 podaje A gdy patrzyłem, wtedy ów róg prowadził wojnę ze świętymi i przemógł ich aż przyszedł sędziwy i odbył się sąd i prawo zostało przyznane świętym najwyższego i nadszedł czas, by święci otrzymali królestwo. Ponadto w rozdziale 8, wersety 24-25, gdzie donosi Jego moc będzie potężna, ale nie dzięki własnej sile. Będzie zamierzał rzeczy dziwne i dozna powodzenia w swych poczynaniach. Obróci w niwecz potężnych i naród świętych. Przy jego przebiegłości i iknowanie będzie skuteczne w jego ręku. Stanie się on wyniosłym w sercu i niespodzianie zgotuje zagładę wielu. W obu przypadkach mowa jest o czymś, co każdy słuchacz powinien zrozumieć i zaakceptować. Mowa jest bowiem o totalnej zagładzie zboru świętych, po dokonaniu której niszczyciel pozostanie przy władzy. Wypowiedź wskazuje bowiem na fakt, że jego władza przeminie dopiero, gdy Najwyższy mu ją odbierze i wprowadzi sprawiedliwość na ziemi. Nie może być zatem w ogóle mowy o jakichś wydarzeniach rozgrywających się podczas zagłady obecnego systemu rzeczy. W drugim przypadku sytuacja wygląda podobnie, gdyż zarówno święci, jak i wszyscy pozostali wierni dysponujący Duchem Bożym oraz wszyscy pozostali nie pasujący do wizji świata niszczyciela zostają zgładzeni. Z wypowiedzi wynika przecież, że świat będzie nadal istniał, aż nadejdzie czas rozliczenia, a historyki o jakichś antychrystach u schyłku dni są dezinformacją szatana rozprzestrzenianą wśród wyznawców kościoła odstępców, aby nie dostrzegli oni prawdy, że już od wieku żyją pod rządami człowieka niegodziwości i padają na twarz przed antypomazańcem. Te wydarzenia miały bowiem miejsce w IV wieku i najpóźniej od tego czasu nie ma śladu po Ludzie Świętych Najwyższego. Od stuleci jedynie obejmują władzę kolejni następcy człowieka niegodziwości i namawiają narody, by ukorzyły się i uznały postać antychrysta. Przeciwstawiają się oni księciu księciów, aż nadejdzie czas ich zakłady. Są to przecież aż nadto wyraźne wskazówki na fakt, że lud Boży że nie istnieje, ponieważ to w przeszłości był tępiony lub przymuszony do odstępstwa, by odpadli od wiary. Przy tej okazji chciałbym stwierdzić, że doskonale rozumiem próby interpretacji owych wypowiedzi przez niektóre społeczności kościoła odstępców, jako mające dopiero nastąpić. Jest to bardzo komfortowe rozwiązanie, biorąc pod uwagę fakt, że w takim przypadku można wykreować samego siebie i przedstawicieli swego wyznania jako sługi Boże. Grupy te rozprzestrzeniają nauki, jakoby wydarzenia te nigdy nie miały jeszcze miejsca, ignorują jednocześnie podstawowe fakty historyczne, ale zarzucają innym ruchom religijnym hipokryzję i fałszerstwo. Prawda historyczna wygląda jednak inaczej i najprawdopodobniej już od pierwszego stulecia po śmierci pańskiej gdzieś na świecie istniała i nadal istnieje jedynie jakaś szczątkowa społeczność, a na przestrzeni wieków była ona systematycznie i po cichutku likwidowana. Dzieje się to przez cały czas, na co wskazują wypowiedzi z Apokalipsy Jana z rozdziału 6, wersety 9 do 11 w słowach. A gdy zdjął piątą pieczęć, widziałem poniżej ołtarza dusze zabitych dla słowa Bożego i dla świadectwa, które złożyli. I wołały donośnym głosem, kiedyż, Panie Święty i Prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi. I dano każdemu z nich szatę białą i powiedziano im, aby jeszcze odpoczęli przez krótki czas, aż się dopełni liczba współsług i braci ich, którzy mieli podobnie jak oni ponieść śmierć. Oczywiście nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jakiego momentu świata dotyczyła ta wypowiedź. Równie dobrze wizja mogła przedstawiać na przykład czasy Mieszka pierwszego, jak i odległą przyszłość. Z wypowiedzi wynika wyraźnie, że wpierw musi się dopełnić liczba sług zamordowanych dla imienia Bożego, czyli również dla prawdy o jego osobie i jego imieniu. Gdy liczba ta wypełni się, Bóg rozpocznie zagładę ziemi, a skoro jeszcze jest w miarę spokojnie, to liczba ta nie wypełniła się, ponieważ musi się ona jeszcze powiększyć o pozostałych pomordowanych w imieniu Bożym czasie wielkiego ucisku. Będą nimi nieliczni spośród tych, którzy nie przyjmą znaku zwierzęcia. Oznacza to, że zbór Boży dopiero się odrodzi na krótko przed końcem czasu, to jeszcze przed nami. Z objawienia Jana wynika bowiem, że zapowiedziane ostateczne kataklizmy na ziemi rozpoczną się od momentu, gdy grupa ta w pełnej liczbie stanie przed tronem Bożym, a najwyższy rozkaże oznakować pozostałych wiernych, którzy jeszcze żyją na ziemi. W tym przypadku nie można brać pod uwagę owych 144 tysięcy świętych z dwunastu plemion Izraela powołanych na przestrzeni minionych tysiącleci, które są zupełnie osobną grupą, jak stwierdza wypowiedź z Apokalipsy Jana, co definiują poniekąd dawne proroctwa – Liczba tych nieskalanych niczym świętych prawdopodobnie dopełniła się już w przeszłości lub dopełni się dopiero w czasie wielkiego ucisku, gdy brakujący jeszcze Żydzi poznają prawdę i nawrócą się do Boga oraz uwierzą w Bożego Pomazańca zamordowanego przez ich przodków. Jednak w przypadku drugiej grupy świętych, o których jest mowa, chodzi o wiernych trwających przy czystej wierze lub też o poszukiwaczy prawdy o Bogu, którzy byli, są i będą zwalczani do samego końca rządów zwierzęcia. Dopiero gdy podczas wielkiego ucisku liczba ich dopełni się, nastanie dzień zbawienia dla wiernych, a tak zwany koniec świata dla grzeszników. Natomiast wielki ucisk wcale nie będzie jakimś narzędziem gniewu bożego, lecz raczej konsekwencją świadomego działania ziemskich elit. To my sami go wywołamy. Z wypowiedzi objawienia, ale również ze wskazówek proroka Daniela wynika, że pomimo prześladowań także i obecnie powinny gdzieś istnieć jednostki działające w konspiracji, ale nadchodzi czas, że jeszcze przed oraz podczas owego ucisku zbór odrodzi się, a podczas tego ostatniego tchnienia świata nawet znacząco się powiększy. Wskazują na to opisy ukazujące niezliczone rzesze wiernych, o których donosi rozdział 7, wersety 9 do 14. Mowa tu przecież o mieszance wiernych pozyskanych z wszystkich narodów świata, czyli o niezliczonych tłumach wiernych właśnie z wielkiego ucisku, który ma nastać na ziemi. Prostwo brzmi następująco. Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion i ludów i języków, którzy stali przed tronem i przed barankiem, odzianych w szaty białe z palmami w swych rękach i wołali głosem donośnym mówiąc, zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie i u baranka. Dalej w trzynastym i odezwał się jeden ze starców i rzekł do mnie, któż to są ci przyodziani w szaty białe i skąd przybyli? I rzekłem mu, panie mój, ty wiesz, a on rzekł do mnie, to są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje i wybielili je we krwi baranka. Wskazówki te, o ile są prawdziwe, Ukazują nam odrodzenie zboru wiernych bożych, owego zboru jakubowego, które dopiero przed nami, gdyż dopiero muszą wyprać swoje szaty, czyli poznać i przyjąć prawdziwą naukę o najwyższym jego posłańcu. Fakt ten jest równoznaczny ze stwierdzeniem, że owe w chwili obecnej ponad 2 miliardy chrześcijan, nie wspominając już nawet muzułmanów i innych, z całą pewnością nie należą do zboru jakubowego, gdyż takowe w chwili obecnej praktycznie nie istnieje. Dopiero gdy poznają prawdę, masy poszukiwaczy prawdy odwrócą się od kościoła odstępców i utworzą stado Boże. Owe sześć dni, Szanowni Państwo, właśnie na naszych oczach dobiega końca, gdyż od wielu stuleci dostrzegamy pojawianie się przepowiedzianych znaków apokaliptycznych pod postacią epidemii, głodu, z powodu których rośnie umierają miliony na ziemi i to nie od dzisiaj. Fakt ten oznacza, że zapowiedziany Dzień Gniewu Bożego już się dawno rozpoczął. Należy sobie także zdać sprawę, że gdy prawda powstanie z kolan, Zbór się powiększy, gdyż miliony wiernych poczują się oszukane przez swoich przywódców religijnych i elity świata, a niedobitki zboru ukrywające się po puskowiach dowiedzą się, że nie są sami na ziemi. Wydarzy się to jeszcze zanim pojawi się w ostatni znak, czyli ostateczne znamie zwierzęcia, bez którego nikt nie będzie mógł niczego ani kupić, ani sprzedać, jak podaje rozdział 13, wersety 16-17 Apokalipsy Jana. I sprawia, że wszyscy mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło i że nikt nie może kupić ani sprzedać, kto nie ma znamienia, imienia bestii lub liczby jego imienia. Nie ma oczywiście potrzeby obliczania owych tysiąca sześćdziesięciu dni lat od momentu śmierci pańskiej wyliczenia dnia, w którym tworzenie stad pańskich dobiegnie końca. Tego typu działania są bezsensowne, gdyż tak naprawdę my nie mamy zielonego pojęcia, w którym wieku żyjemy, a możemy być pewni, że ów okres jeszcze nie minął, choć tak uczy nas oficjalna historia świata. Naszym zadaniem jest jednak czuwać nad naszą wiarą i baczyć, by ktoś nas nie zwiódł, a nie wyliczać. Jak widzimy, owego dwudziestoletniego okresu nie należy zatem rozpatrywać jako całości, ale należy go rozdzielić na okresy tworzenia poszczególnych zborów. Okresy te poczynając od okresu zawarcia przymierza z Izraelem, poprzez wypełnienie się klątwy na bałwochwalczym narodzie izraelskim i rozproszeniu go po całym ówczesnym świecie, poprzez odrodzenie w Babilonie do nadejścia Mesjasza, jego śmierci i zmartwychwstania, po wypełnieniu warunku trzydniowego pobytu w łonie śmierci. Od tego momentu rozpoczyna się sześcioletnia historia tworzenia Stat Jakuba i już dawno rozpoczęto rozdzielanie trzody, a jest ona nadal systematycznie rozdzielana. Działalność ta oznacza siłą rzeczy, zapowiedziane rozdwojenie, kłótnie i nienawiść na świecie, gdyż warunki paktu wypełniły się. To właśnie miał na myśli Anioł Boży, gdy mówił, że przyniósł, a raczej, że jego nadejście oznaczać będzie ogień i miecz, kłótnie, rozdwojenie na ziemi. Szatan stał się zatem niepodzielnym władcą świata, aż do dnia ponownego przyjścia Pana. Bez względu na fakt, w którym wieku tak naprawdę żyjemy, stada wiernych, choć zapewne szczątkowe, są obecnie gromadzone i jednocześnie wyprowadzane, to znaczy informacje o wiernych są zabezpieczane, niczym na twardym dysku komputera. Informacja o tych osobach jest spisywana i przechowywana w tajemniczej książeczce i nigdy nie przepadnie. Taka osoba będzie mogła zostać wskrzeszona z martwych. Stada były wyprowadzane stopniowo ze świata szatana, począwszy od dnia śmierci pańskiej poprzez dzień gniewu Boga, który już dawno się rozpoczął, a trwać będzie aż do chwili, gdy dopełni się liczba pomordowanych dla imienia Bożego. Dopiero wtedy szatan otrzyma okazję na przeszukanie dobytku Syna Bożego, o czym co prawda nie informuje pismo i objawienia. Z góry wiadomo, że i tak niczego nie znajdzie. Wspominając tu dzień gniewu Boga, możemy z góry założyć, że nie chodzi o żaden przysłowiowy dzień ludzki, czy nawet jakiś krótki okres czasu, lecz o tysiącletni dzień Boży. Ten dzień już dawno się rozpoczął, na co wskazują pojawiające się od stuleci wszelkiego rodzaju znaki na niebie i ziemi. W niebie nikt nie śpi ani nie marnuje czasu na siedzenie przy barze i grę w pokera. Zagłada obecnego stanu rzeczy trwa w najlepsze, a na pewno w żaden sposób nie przeszkadza szatanowi, gdyż wspiera oddzielenie plewy od ziarna, a więc pozyskiwanie wrogów najwyższego. Wszystkie znaki opisywane w prorostwach Starego Testamentu, w wypowiedziach Mesjasza oraz w Apokalipsie Jana rozgrywają się przecież od pokoleń na naszych oczach. O tym jednak później, ponieważ powinniśmy trzymać się metody małych kroczków. W dalszym przebiegu proswa w wersecie 43, czytamy Wtedy odpowiedział Laban i rzekł do Jakuba Te córki to moje córki, a ci synowie to moi synowie, a ta trzoda to moja trzoda i wszystko, co widzisz, jest moje Lecz cóż mógłbym uczynić dziś tym moim córkom albo ich synom, które one urodziły? Szatan się złości i krzyczy, że to wszystko i tak należy do niego, bo przecież w chwili obecnej podlega mu cały świat ale przyznaje, że nie może im wyrządzić żadnej krzywdy, gdyż nie ma już nad nimi władzy. Chodzi oczywiście o lud Boży. Dopiero teraz w sposób wyraźny dostrzeże swoją porażkę, czego dotychczas nie był świadom, co wskazuje na fakt, jak pewnym był swoich oskarżeń. Proponuje więc przypieczętowanie umowy. W czwartym oferuje. Chodź więc teraz, a zawrzyjmy przymierze. Ja i ty i niech ono świadczy o zgodzie między nami. Wziął wtedy Jakub kamień i postawił go jako pomnik. I rzekł Jakub do krewnych swoich, nazbierajcie kamieni. I nazbierali kamieni i ułożyli z nich kopiec, a potem na tym kopcu urządzili ucztę. Laban nazwał go Jeger Sahaduta, a Jakub nazwał go Galet. Obie strony zawierają przymierze i pieczętują ją ustawieniem pomnika, którym jest kopiec usypany z ziemi. Krewnymi Syna Bożego i Szatana usypującymi ów kopiec są w tym przypadku inni aniołowie, będący świadkami przymierza. Pismo mówi jednak, że Jakub postawił kamień, który zostaje określony przez Jakuba mianem pamiątki, co właśnie oznacza nazwa galet. Kamień mający przypomnieć o jakimś wydarzeniu stawia się z reguły tak, aby był dobrze widoczny, czyli jak najkorzystniejszej pozycji, a zatem pionowo. Inne tłumaczenia pisma określają ów kamień jako formę słupa lub pionowej kolumny, co jest niewątpliwie odnośnikiem krzyża lub słupa, na którym miał zostać stracony cieśla z Galilei. W wersecie 48 czytamy Potem rzekł Laban ten kopiec niech będzie dzisiaj świadectwem zgody między mną a między Tobą, dlatego nazwał go Galet i Mispa, mówiąc, niech Pan będzie stróżem między mną i między Tobą, gdy się rozstaniemy. Gdybyś skrzywdził córki moje albo wziął sobie inne żony oprócz córek moich, to choć nie ma przy nas żadnego człowieka, zważ, że Bóg jest świadkiem między mną i między Tobą. Słowa o skrzywdzeniu, trapieniu lub uciskaniu, jak przekazują inne tłumaczenia pisma, są kolejnym warunkiem stawianym przez szatana, a odnosikiem do przymuszania kogoś do wiary w Boga lub porzucenia wiary i powracania do niej. Poślubienie innych kobiet to pozyskiwanie innych zborów, których umowa nie obejmuje. Mogłaby to być na przykład próba nawrócenia niektórych zaniołów aniołów szatana lub czegoś w tym rodzaju. Wypowiedź ta ma być ostrzeżeniem dla Syna Bożego, że ktokolwiek z Jego trzody zboczy lub odpadnie lub w jakikolwiek inny sposób złamie w przyszłości warunki umowy, nie będzie miał już powrotu w szeregi sług Bożych, ale automatycznie przypadnie szatanowi. Jest to wyraźna aluzja do przyszłych świętych, którzy jeżeli odpadną, nie otrzymają możliwości powrotu do zboru Bożego. Wątek ten przewija się w wielu fragmentach Pism Nowego Testamentu, jak w liście do Hebrajczyków w rozdziale 6, wersety 4-6.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 Wypowiedź ta potwierdza w sposób bezdyskusyjny konieczność przestrzegania warunków umowy przez każdego z nas, tłumacząc jednocześnie z jakiego powodu odstępcy od wiary nie mają szansy na powrót. Następnie w wersecie 51 dowiadujemy się pozostałych szczegółów wypełnienia umowy oraz pieczęci, którą zostanie zatwierdzona. Rzekł laban do Jakuba, ten oto kopiec i ten pomnik, który postawiłem między mną a tobą, będą świadkami, że ja, idąc do ciebie, nie przejdę mimo tego kopca, ani ty, idąc do mnie, nie przejdziesz mimo tego kopca i tego pomnika ze złym zamiarem. Bóg Abrahama i Bóg Nachora, Bóg Ojca ich, niech będzie sędzią między nami. Jakub zaś przysiągnął na tego, przed którym drżał Izak, ojciec jego. Potem złożył Jakub ofiarę rzeźnią na górze i zaprosił krewnych swoich na posiłek, w innych przykładach braci. A gdy spożyli posiłek, przenocowali na górze. Szatan namawia Syna Bożego do ponownego zawarcia przymierza, że nie wystąpi zbrojnie przeciwko niemu. Sędzią ugody jest Bóg, a świadkami aniołowie oraz sługi szatana. Utwierdzeniem ugody ma być pomnik w formie słupa oraz kopiec kamienik, którym bez wątpienia jest Golgota. Kamień ten został bez wątpienia postawiony nie obok, ale na owym kamiennym kopcu. Od tego też momentu ani jeden, ani drugi nie może zignorować świadectwa tego przymierza, to znaczy czynnie ingerować w sprawy drugiego. Konsekwencją zakazu ingerencji jest na przykład jedynie ograniczona możliwość kuszenia człowieka przez szatana, ale tylko do pewnego momentu, gdyż pisma mówią, że wierni nie będą kuszeni ponad swoje siły. To Bóg decyduje, kiedy owa granica zostaje przekraczana i wzmacniając wiernego blokuje działanie szatana. W przypadku Hioba wiemy jednak, że szatan posiada także moc dręczenia naszego ciała, a nie tylko ducha. Czyni to przy pomocy męczenia nas wszelkiego rodzaju chorobami. Ponadto kształtuje umysły ludzi nas otaczających. Wszystkie jego działania mogą doprowadzić do tego, że nasze wypełnione dotąd szczęściem życie z niewyjaśnionych powodów zamienia się w przysłowiowe piekło i tylko Bóg może nas wspomóc. Powracając do proroctwa. Następnie Jakub składa na górze, czyli zapewne na tym kopcu, który staje się formą ołtarza, ofiarę rzeźną i zaprasza na uszcze swoich krewnych, a raczej braci, jak podają wszystkie obcojęzyczne tłumaczenia pisma. Jakub nie miał tam jednak żadnych braci, tylko żony i swoje dzieci. Opis ten jest odnośnikiem złożenia siebie samego w ofierze na Golgosie i symbolicznego skonsumowania tej ofiary paschalnej ze swoimi aniołami będącymi jego braćmi i to w całym tego słowa znaczeniu. Po posiłku nocują na tej samej górze, zanim udał się do Szeolu. Po przebudzeniu się z trzydniowego snu, Syn Boży opuścił otchłań i powrócił do swojej rodzinnej ziemi, to znaczy do nieba. Proszę Państwa, Jakub wychodząc z obcej mu ziemi, czyli ze świata szatana, był już ojcem jedenastu synów i jednej córki. Są nimi definitywnie apostołowie, z wyjątkiem Judasza. Właśnie po urodzeniu się jedenastego syna, postanowił on powrócić na wyznaczone mu miejsce. W Betel miał widzenie i postawił tam ołtarz Bogu. Dwunasty syn jeszcze mu się nie narodził, ponieważ urodził mu się już po wyjściu do jego ziemi rodzinnej w Efracie, gdzie zmarła Rachela. Nadał mu imię Beniamin, ale nie jest on odpowiednikiem apostoła Macieja, jak można by mnie mać. Taki sposób rozumowania jest fałszywym tropem. Taki ostatni syn Jakuba przyszedł na świat już po przybyciu do swej ojczyzny, a ostatni z apostołów narodził się już po zajęciu przez syna miejsca po prawicy ojca. Córką, o której jest mowa, to Dina, co oznacza usprawiedliwiona, która urodziła mu się jeszcze przed wyruszeniem do swojej ziemi, a jest ona odpowiednikiem Marii Magdaleny, czyli Miriam z miejscowości Magdala, inaczej wieża, nad jeziorem Genezare, która niesłusznie uważana jest za jakiegoś trzynastego apostoła. Jest to nieprawdą. Przed przedostatnim odcinku serii objawię Państwu fakty, wskazujące, że w rzeczywistości zawsze istniało dwunastu uczniów pańskich. Juda, określany imieniem Judasza, ów zdradliwy judejczyk, nigdy nie wchodził w składowych dwunastu. Także i Maciej, czyli Matityachu, powołany na jego miejsce, nie zaliczał się do dwunastu. Z imieniem tego apostoła jest więcej zagadek niż rzetelnej informacji, gdyż w dziejach apostolskich podawany jest jako zupełnie inna postać, czyli Maciej, chociaż oba imiona tłumaczy się tak samo jako dar od JHWH, od Jechowach. Dzieje apostolskie są utworem zupełnie nierzetelnym, kryjącym w sobie jednak interesujące szczątki prawdy. O tym wszystkim jednak, gdy czas nadejdzie. Zwróćmy uwagę, że przed wstąpieniem do ziemi Izaka, ojca swego, z powodu strachu przed Ezawem, Jakub dzieli swój dobytek na dwa obozy. Również i Syn Boży posiadał dwa różne stada owiec i dwie owczarnie, zanim wstąpił do królestwa. Stare stado to jest hebrajczyków i nowe stado, czyli pogan. Bardzo istotną wypowiedzią jest zawarty w rozdziale 35 werset 2 nakaz Jakuba, aby usunięto wszystkie obce bóstwa spośród siebie, gdyż zdążają do Betelu, który jest miejscem ich przeznaczenia. Również i naśladowcy Pomazańca Bożego otrzymali nakaz zawarty w zakonie, by odwrócić się od wszelkiego wiarołomstwa. Z odcinka drugiego poświęconego m.in. bałwochwalstwu dowiedzieliście się Państwo, że wiara wchodząca przez oko prowadzi do śmierci, zatem nie wolno łamać drugiego przykazania i czcić jakiegokolwiek obrazu. Bóg wyróżnia tych, którzy wierzą jedynie sercem, dlatego też współcześnie tworzące się stada jakubowe będą mitsze Najwyższemu niż te, które oglądały przyjście Mesjasza. Z tego też powodu błogosławieni, czyli wyróżnieni będą ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Wszyscy doskonale znamy te wypowiedzi. Do powodów, dla których tworzący się w przyszłości zbór zostanie wyróżniony, zaliczają się z pewnością również całkowicie odmienne warunki życia, ale przede wszystkim całkowita nieznajomość Boga i nieustanna obecność szatana. Dla pogan Jehowa, którego imię jest święte, był czymś zupełnie nowym, nieznanym, kimś, kogo trudno ogarnąć umysłem. Pogani nie mieli przecież żadnego kontaktu z Bogiem i niczego o nim nie wiedzieli. Nie posiadali dlatego żadnej tradycji związanej z jego osobą i z osobą jego pomazańca. Nie znali za tym historii Izraela i opisów wszystkich wydarzeń związanych z istnieniem Stwórcy, a mimo to jacyś dali posłuch nauce i dobrowolnie uwierzyli. Obecnie musieliby oni wpierw poznać Boga od nowa, czyli teoretycznie poznać wszelką informację o Nim, którą przed nimi dotychczas ukrywano. Zamiast zamian tego narzucano im od dzieciństwa fałszywą naukę, która rządzi światem po dzień dzisiejszy. Stado wiernych kształtowało się początkowo wyłącznie z hebrajczyków, a historia o lawinowym wręcz rozprzestrzenianiu się nowej wiary wśród ludów pogańskich jest częścią owej fałszywej nauki kościoła odstępców. Powinna ona zająć miejsce w świecie bajek, co jeszcze dokładnie omówimy. Do kolejnych powodów wyróżnienia dochodzą ponadto wrogie otoczenie i narzucenie fałszywej wiary przy pomocy miecza, stosunki społeczne, ciągłe wojny, śmierć i zaraza, nieograniczona żądza pieniądza oraz wszechobecność grzechów w każdej wyobrażalnej formie. Wszystkie one wiążą się z bezpośrednim pobytem szatana na ziemi, jako władcy tego świata i dezinformacjami o Bogu głoszonymi za sprawą fałszywej nauki. Warunki te różnią się znacząco od żywota starszych zborów, gdy powyższe wydarzenia rozgrywały się na poziomie lokalnym, a nauka oparta była na piśmie i zakonie. Również te wymienione tu uwarunkowania są w pewnym sensie jednym z powodów twierdzenia, że ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Z późniejszych proroc wiemy, że z czysto żydowskiego zboru ocaleje zaledwie resztka, choć z nią również przesłanki w proroctwach być może jednak źle zrozumiane, że wszyscy oni zostaną uleczeni przez Boga, w co mi jest bardzo ciężko uwierzyć, chyba że owo uleczenie będzie trwało przez okres oczyszczania się w ciałach kolejnych generacji. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na pewne zadziwiające fakty dotyczące synów Jakuba. Wiadomo, że Jakub odrzucił pierwszych trzech synów zrodzonych z Lei, to jest Rubena, Simeona i Lewiego, gdyż wykroczyli oni przeciwko prawu. W takim razie pozostał mu praktycznie jedynie Juda, gdyż pozostali dwaj, a więc Isachar i Zebulon także nie znaleźli łaski w jego oczach. Jakub wyróżnił w takim razie ród Judy, ponad rody innych braci poczętych z Lei. Również z Racheli posiadał dwóch synów, Józefa i Beniamina. Beniamin, najmłodszy syn Jakuba, otrzymał później w dziedzictwo miasto Jebus, czyli Jeruzalem, na stolicę królestwa. W takim razie odrzucił on praktycznie całe stare stado Izraela, z wyjątkiem Judy, co zresztą pokrywa się niejako z historią Izraela. Pozostałe plemiona zostały ustanowione dziedzictwem Józefa i utworzyły państwo Samarii. Oznacza to, że nowe stado, czyli również i poganie, powinno mieć korzenie w plemieniu Efraima, syna Józefa i w ludzie Samarii, udowodnią w przebiegu serii, że właśnie tak się sprawy mają. Szanowni Państwo, dla świata głuchych i ślepych historia Jakuba jest tylko nudnawą historyjką, jak i wiele w Piśmie Świętym. Mam nadzieję, że nikt z Państwa nie twierdzi poważnie, że cała ta historia jest dziełem przypadku. Na tym jednym proroctwie opiera się bowiem cała historia naszego świata. Ponadto zrozumienie tego proroctwa, a więc wszystkich uwarunkowań z niego płynących, udziela odpowiedzi na wszystkie pytania odnoszące się do wiary i codziennego życia każdej istoty na ziemi. Nieznajomość jest równoznaczna z rosnącym osamotnieniem i niegasnącym poczuciem niesprawiedliwości każdego uczciwego człowieka, gdy widzi na co dzień, że łupieżcom, cudzołożnikom, oszustom oraz wyzyskiwaczom powodzi się lepiej niż uczciwym. Ten dylemat piętnował świat od zarania dziejów, a wszystko wynika z odstępstwa szatana i warunków paktu. W dalszym przebiegu serii będziemy rozpatrywali wszystkie aspekty codziennego życia pod kątem tego ultimatum narzuconego szatanowi. I odpowiedzi na nurtujące świat pytania o globalnym znaczeniu zaczną samoistnie pojawiać się w państwa podświadomości. Żadnych pytań więcej, na które brak odpowiedzi. Rozdział 6. Przechodząc teraz do wątku szatana. Z całości przedstawionego proroctwa wyłania się obraz potężnej istoty, oskarżającej i stawiającej warunki Bogu, domagającej się wręcz udowodnienia przez Boga, że człowiek może dochować miłości i wierności, niezależnie od korzyści wynikających ze służenia Stwórcy. Bóg ustępował i przystawał na warunki szatana, co możemy wywnioskować z sytuacji rozgrywających się w stosunku do Hioba. Również i w tym przypadku szatan zmieniał warunki prześladowań sługi Bożego przynajmniej dwukrotnie, co potwierdza fakt zmiany umowy pomiędzy obiema stronami. Dwukrotne występowanie jakiegoś zjawiska jest wielokrotnie wymieniane w Piśmie Świętym, jak na przykład w przypadku losów kolejnego biblijnego tułacza Józefa. Ten przykład przytoczę jednak właśnie w odcinku szóstym rozpoczynającym proroctwa dotyczące Mesjasza. Wzmiankę na temat negocjacji pomiędzy Bogiem a szatanem znajdziemy także w Ewangelii Łukasza w rozdziale 22, wersety 31-32 w słowach Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, aby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. Wszystkie te wydarzenia musiały mieć miejsce przy zawieraniu opisanej umowy – Przedstawiają one dodatkowe warunki, jakie stawiał szatan w odniesieniu do wypełnienia przymierza. Kolejny przykład negocjacji znajdujemy w liście Judy, w rozdziale 1, werset 9. Tymczasem Archanioł Michał, gdy z diabłem wiódł spór i układał się o ciało Mojżesza, nie ośmielił się wypowiedzieć bluźnierczego sądu, lecz rzekł, niech się Pan potępi. Prawdą jednak jest, że osobiście nigdzie nie znalazłem w pismach żadnych wzmianek na temat prowadzenia negocjacji dotyczących ciała Mojżesza. Co ma szatan wspólnego z ciałem Mojżesza? Kogo w ogóle obchodzi jego ciało? Gdyby mowa była jednak o duchu Mojżesza, to sprawa wyglądałaby zupełnie inaczej. Podobne słowa wypowiedział anioł do szatana, gdy chodziło o arcykapłana Jehoszuę, który to poświęcił nowy przybytek Boży, a może prosto dotyczyło innego arcykapłana Jehoszuły. Jest to dla mnie niezrozumiały i wyssany z palca rzekomy fragment pisma. Pozostając przy temacie, do sprecyzowania tej problematyki chciałbym posłużyć się przykładem Hioba. Omawiając jego przypadek w odniesieniu do opisanych wydarzeń, chciałbym pójść o jeden krok dalej. To właśnie przypadek Hioba tłumaczy w sposób bardzo przejrzysty, dlaczego Bóg wstawia się w szczególności za ludźmi biednymi, co jest bardzo ważną informacją w odniesieniu do poczucia sprawiedliwości każdego człowieka. Chio był człowiekiem niespotykanie zamożnym w dzieci i dobra materialne, ale jednocześnie człowiekiem sprawiedliwym. Błogosławił on Boga za wszystko, co od niego otrzymał. Składał nawet ofiary za swoje dzieci, od tak na wszelki wypadek, gdyby miało się okazać, że wykroczyły przeciwko prawu. Potem, niemalże jednego dnia, oczywiście za sprawą szatana, stracił wszystko, włącznie z obfitym potomstwem, by ostatecznie utracić i swoje zdrowie, stając się człowiekiem podobnym do zombiego, pokrytego od stóp po głowę wrzodami. Mimo tego nie zgrzeszył przeciwko Bogu nawet jednym słowem, mówiąc jedynie: Nagi wyszedłem z łona matki mojej i nagi stąd odejdę. Pan dał, pan wziął, niech będzie imię pańskie błogosławione. Cóż można dodać, widząc tak wielką wiarę i wierność? Przytoczę ten aspekt jego życia z księgi Joba w której w rozdziale pierwszym, wersety 1 do dwadzieścia dwa, czytamy: Był mąż w ziemi U z imieniem Job a mąż ten był nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. I urodziło mu się siedmiu synów i trzy córki, a dobytek jego stanowiło siedem tysięcy owiec i trzy tysiące wielbłądów, pięćset wołów i pięćset oślic oraz bardzo wiele służby. Był to mąż najmożniejszy ze wszystkich mieszkańców wschodu. Synowie jego zwykle wydawali uczty, każdy w swym domu, w swoim dniu. Wtedy posyłali po trzy swoje siostry i zapraszali je, aby z nimi jadły i piły. A gdy minęły dni uczczy, posyłał Job po nich, aby ich poświęcić. Wstawał wczesnym rankiem i składał cało palenia za każdego z nich. Myślał bowiem, może zgrzeszyli moi synowie i znieważyli Boga w swych sercach. Tak czynił Job zawsze. Otóż zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży, aby się stawić przed Panem, a wśród nich przybył też i szatan. I rzekł Pan do szatana, skąd przybywasz? A szatan odpowiedział Panu, mówiąc, Wędrowałem po ziemi i przeszedłem ją wzdłuż i wszerz. Rzekł Pan do szatana, czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Joba, bo nie ma mu równego na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. Na to szatan odpowiedział Panu, mówiąc, czy za darmo jest Job tak bogobojny, czy ty nie otoczyłeś go zewsząd opieką wraz z jego domem i wszystkim, co ma? Błogosławiłeś w sprawie jego ręki, jego dobytek rozmnożył się w kraju. Lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij tego, co ma, czy nie będzie ci w oczy zło na to rzekł Pan do szatana, oto wszystko, co ma, jest w Twojej mocy, tylko jego nie dotykaj. I odszedł szatan sprzed oblicza Pana. I zdarzyło się pewnego dnia, gdy jego synowie i jego córki jedli i pili wino w domu z swego najstarszego brata, że przyszedł posłaniec do Joba mówiąc, woły orały, a oślice pasły się obok nich. Wtedy napadli Sabejczycy i zabrali je, a sługi pozabijali ostrzem miecza. Uszedłem tylko ja sam, aby Ci o tym donieść. Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł Ogień Boży spadł z nieba i spalił trzodę i sługi i pochłonął je Uszedłem tylko ja, aby ci o tym donieść Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł Chaldejczycy wystawili trzy chówce, napadli na wielbłądy i zabrali je A sługi pozabijali oszczem miecza Uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł Twoi synowie i Twoje córki jedli i pili wino w domu swego najstarszego brapa. Wtem gwałtowny wicher zerwał się od pustyni i uderzył na cztery węgły domu, także on zawalił się na młódź i zginęli. Uszedłem tylko ja sam, aby Ci o tym donieść. Wtedy Job powstał, rozdarł szaty i ogolił głowę, Potem padł na ziemię i oddał pokłon i rzekł, nagi wyszedłem z łona matki mojej i nagi stąd odejdę. Pan dał, Pan wziął, niech będzie imię Pańskie błogosławione. W tym wszystkim nie zgrzeszył Job i nie wypowiedział nic niestosownego przeciwko Panu. Przedstawiono nam tu zamożnego człowieka i szczęśliwego męża i ojca wielu synów i córek, który stracił wszystko w ciągu zaledwie kilku godzin, a nie odstąpił od Boga. Wręcz przeciwnie, wielbił Najwyższego i dziękował Mu za wszystko, co od Niego otrzymał, ale przede wszystkim, że mógł tak długo chodzić po ziemi, gdyż to jest główny przekaz wynikający z tego opisu. Następnie w rozdziale drugim, wersety 1,13 czytamy I zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży, by się stawić przed Panem. Wśród nich przybył też i szatan, aby się stawić przed Panem. I rzekł Pan do szatana, skąd przybywasz? A szatan odpowiedział Panu, mówiąc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 lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij jego kości i jego ciała, a na pewno będzie ci złożeczył w oczy. Na to rzekł Pan do szatana, oto jest w twojej mocy, tylko jego życie zachowaj. I odszedł szatan sprzed oblicza Pana i dotknął Joba złośliwymi wrzodami od stóp aż do głowy. Wtedy ten wziął sobie skorupę, aby się nią skrobać i siedział w popiele. I rzekła do niego żona, czy jeszcze trwasz w swojej pobożności? Złożecz Bogu i umrzyj! Odpowiedział jej, Mówisz jak kobiety nierozumne. Dobre przyjmujemy od Boga, czy nie mielibyśmy przyjmować i złego? W tym wszystkim nie zgrzeszył Job swymi usty. A gdy trzej przyjaciele Joba usłyszeli o całym nieszczęściu, jakie spadło na niego, przyszli każdy ze swojej miejscowości, Elifa z Temanu, z Szuach i Sofar z Naama. Umówili się pospołu, aby pójść, wyrazić mu współczucie i pocieszyć go. A gdy z daleka spojrzeli na niego, nie poznali go. Poczęli głośno płakać i każdy z nich rozdarł swoje szaty i rzucali proch w górę na swoje głowy. I siedzieli z nim na ziemi siedem dni i siedem nocy, a żaden nie przemówił do niego ani słowa. Widzieli bowiem, że jego ból był bardzo wielki. Za drugim razem wierny ten, mimo że już nie posiadał niczego i nikogo, stracił do tego jeszcze swoje zdrowie. Nie mając nikogo poza rozgoryczoną małżonką, która stając się narzędziem w rękach szatana złorzeczyła mu, starając zmusić go do wypowiedzenia bluźnierstwa przeciwko Najwyższemu. Hiob nie poddał się i nie dał się zwieść pozostał wierny Stwórcy. Na dodatek jego trzej przyjaciele, którzy powinni go byli pocieszać, podczas wielotygodniowego pobytu w jego obecności oskarżali go raczej, że na pewno zgrzeszył przeciwko Bogu i dlatego spotkało go to wielkie nieszczęście. Oskarżenia ich dowodzą, że ówcześni mieszkańcy ziemi uważali Boga za jedynego suwerena, odpowiedzialnego również za nieszczęścia jakie ich spotkały, będące następstwem wykroczeń wobec twórcy. Mimo tego sponiewierania jego osoby przez szatana, który jak wyraźnie wynika z wypowiedzi posiadał jedynie ograniczony dostęp do wiernych bożych, wierny ten nie zgrzeszył przeciwko Bogu ani jednym słowem. W nagrodę za swoją niezłomną wiarę otrzymał on ponownie nie tylko więcej niż utracił w przeszłości, ale i dodatkowe lata życia, by mógł się tym nacieszyć. Po odwróceniu się jego losu żył Iow jeszcze 140 lat i oglądał cztery pokolenia swoich potomków. Otrzymał również obietnicę żywota wiecznego. Bóg wielokrotnie na przestrzeni wieków powoływał się na jego sprawiedliwość, by napominać Izraela. Postać Sioba stała się dopełnieniem proroctwa o Jakubie, ponieważ potwierdza fakty odnośnie umowy podane w tamtym proroctwie i zwiększa poznanie dotyczące roli szatana w związku z nami. Jego przykład uwidacznia nam, że Hiob oraz ówcześnie z nim żyjący nie posiadali absolutnie żadnej wiedzy na temat istnienia szatana. Co prawda istnieją wskazówki na możliwe podejrzenia, jakie posiadał Hiob, ponieważ w rozdziale 9 otwarcie zastanawia się nad przyczynami swojego nieszczęścia. A Job odpowiedział mówiąc, „Doprawdy, wiem, że tak jest. Jak mógłby człowiek mieć słuszność w obliczu Boga? Jeśli zechce się z Nim spierać, nie znajdzie odpowiedzi ani na jedną rzecz z tysiąca. Ma on mądre serce i wielką moc, któż mu się oprze i wyjdzie cało. On góry przenosi niepostrzeżenie, przewraca je w swoim gniewie, przesuwa ziemię z miejsca, także jej podstawy się chwieją. On każe słońcu, aby nie wschodziło i na gwiazdy swą pieczęć kładzie. On sam rozpościera niebiosa i kroczy po falach morskich. On stworzył niedźwiedzice oriona, plejady i gwiazdozbiór południa. Czyni wielkie, niezbadane rzeczy i cuda, którym nie ma miary. Oto przychodzi koło mnie, a nie widzę go. Mija, a nie zauważam go. Zabiera co chce, a któż go zmusi do zwrotu? Któż mu powie, co czynisz? Bóg nie cofa swego gniewu. Przed nim ugieli się pomocnicy Rachaba. Jakże ja miałbym mu odpowiedzieć jakich dobrać słów wobec niego? Choćby mi miał słuszność, nie otrzymałbym od niego odpowiedzi. Mojego sędziego musiałbym błagać o litość. Choćbym go wzywał, a on by mi odpowiedział, Jeszcze nie uwierzyłbym, że mnie wysłuchał. Uderza na mnie w nawałnicy i mnoży moje rany bez przyczyny. Nie pozwala mi odetchnąć, lecz nasyca mnie goryczą. Jeżeli chodzi o siłę mocarza, oto on ją ma, A jeżeli o sąd, to kto go pozwie? Choćby mi miał słuszność, to własne moje usta potępiłyby mnie, A choćby mi był niewinny, to i tak uznałbym mnie za winnego. Jestem niewinny. Nie dbam o siebie. Gardzę swoim życiem. Wszystko mi jedno. Dlatego mówię, on gubi zarówno niewinnych, jak i winnych. Gdy bicz nagle zabija, on szydzi z rozpaczy niewinnych. Gdy ziemia wydana jest w ręce bezbożnika, on zakrywa oblicze jej sędziów. A jeżeli nie on, któż to czyni? Celowo przytoczyłem dłuższy fragment, ukazując potęgę i bezkompromisowość Stwórcy, pomimo, że interesującą wypowiedzią jest pytanie zadane na samym końcu. A jeżeli nie on, któż to czyni? Jest pytaniem padającym w próżnię, ponieważ również jego przyjaciele nie będą w stanie na nie odpowiedzieć. Hiob, posiadający świadomości istnienia przeciwnika, przypuszczał jednak, że istniały siły związane z Bogiem, które są odpowiedzialne za taki stan rzeczy, na co wskazywał wypowiedzi w rozdziale 4, wersety 17:21. Czy śmiertelnik może być sprawiedliwszy niż Bóg, a człowiek czystszy niż Jego Stwórca? Oto on swoim sługom nie ufa i swoim aniołom przypisuje braki. O ileż bardziej mieszkańcom chatek glinianych, których fundament jest w prochu, którzy mogą być łatwiej zdeptani niż mole. Roztrzaskani są między porankiem i wieczorem, niepostrzeżenie giną na zawsze. Gdy palik ich namiotu zostanie wyrwany, umierają, nie wiedząc nawet jak. Hiob nie wiadomo skąd, był świadom faktu, że nawet aniołowie nie spełniają w pełni oczekiwań najwyższego, Znajomość tych faktów mógł posiąść jakiś pis, jak na przykład z księgi Henocha, która rozpatruje te zagadnienia. Jego historia jest historią człowieka, który jednego dnia przestał rozumieć świat, w którym dotychczas żył. Jego sytuacja jest po tysiąc tysiąckroć gorsza niż nasza, którzy zdajemy sobie przynajmniej sprawę, że istnieje również inna, ta ciemna postać, dokazująca nam na każdym kroku. On nie posiadał tej świadomości i najwyższy nie wyjaśnił mu również powodów, dla których spotkało go tyle nieszczęść. Opis historii tego człowieka ujawnia nam jeszcze jedną ukrytą prawdę, sprzeczną z nauką kościołów świata, a mianowicie, że to nie Bóg doświadcza ludzi i sprowadza na nas wszelkie nieszczęście, lecz w przeszłości czynił to zawsze szatan, w sposób pośredni poprzez namawianie najwyższego do poddania wiernego próbie wiary, ale i w sposób bezpośredni dokonując nieszczęść w stosunku do owego wiernego. Jak wyglądała próba w stosunku do Abrahama, gdyż nie mogę sobie jakoś wyobrazić, by Najwyższy rzeczywiście zamierzał go dotknąć, gdyż doskonale znał zarówno myśli jego serca, jak i zamiary. Szatan jednak nie i w obu przypadkach sparzył sobie paluszki. To szatan używał swoich mocy, by zabijać czy obdarzać chorobami jego lub jego bliskich, gdyż dla niego każda droga prowadząca do zwiedzenia człowieka, czyli do jego śmierci, jest dobra. W czasach nowożytnych, po dniu śmierci pańskiej i wypełnieniu warunków paktu, szatan przebywa bez przerwy wokół nas i posiada niczym nieograniczony dostęp do naszych serc. Ponadto przykład Hioba objawia nam, że Bóg jednak nie z tego powodu wspiera ubogich i wywyższa ich ponad zamożnych, że ich po prostu żałuje. Bóg ukazuje nam przez swoje wypowiedzi bardzo poważną prawdę, która pomoże zrozumieć osoby zamożne, a jednocześnie wierzącej, dlaczego wierzący biedak jest milszy Bogu niż ona sama. Dzieje się tak dlatego, że osoba całkowicie uboga, a mimo to wierząca, więc wierna Bogu, automatycznie przeciwstawia się oskarżeniu szatana, a osoba zamożna nie. Wierny biedak niejako w sposób naturalny zaprzecza temu oskarżeniu, dlatego też i posłaniec Boży podczas swego krótkiego pobytu na ziemi nie posiadał niczego oprócz tego, co nosiła na sobie osoba cieśliw, w której ciele się znajdował. Istnieje jeszcze inny aspekt ukryty w tym wniosku, o którym porozmawiamy dopiero w odcinku 12. Musimy sobie uświadomić, że w rzeczywistości bieda wyzwala człowieka, gdyż nie ma on już niczego materialnego, co mógłby utracić i może pójść dokąd tylko zechce. Bogaty natomiast jest związany ze swoją własnością i tak go dosłownie zniewala, więzi i w momencie podjęcia decyzji być albo nie być, zatęskni i opowie się za dobrami, które posiada opowie się za swoim materializmem, a nie za tą wielką niewiadomą, jaką jest dla niego wiara. Nie możemy jednak służyć dwóm panom. Poza tym lepiej jest gromadzić dary ducha niż dary ciała. i obstał się w ten sposób idealnym przykładem dla obu typów osób. Musimy sobie uzmysłowić, że osoba zamożna, czy poprawniej każdy gromadzący dobra materialne, zawsze będzie z nimi związana, co staje się dla niej pułapką, ponieważ w momencie, gdy będzie musiała dokonać wyboru, czy ma się opowiedzieć za Bogiem, a więc za życiem, czy za światem, wybierze świat. Właśnie dlatego Syn Boży porównywał jego sytuację do sytuacji wielbłąda, któremu będzie łatwiej przecisnąć się przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Niebios. Nie osiągnie go nie dlatego, że nie będzie mógł, ale gdyż nie będzie chciał, bo wewnętrzne poczucie straty będzie silniejsze i uniemożliwi mu zbawienie. Jak się Państwu wydaje, dlaczego żona Lota obejrzała się za siebie, bo nie uczyniła tego bynajmniej z przysłowiowej babskiej ciekawości? Aby odpowiedzieć na to pytanie musimy zadać sobie inne. Kim był Lot? Otóż Lot, podobnie do Abrahama, był człowiekiem ogromnie bogatym i również jak Abraham sprawiedliwym. Na pewno nie mieszkał w Sodomie w jakiejś lepiance, lecz w przyzwoitym domu. Wiemy, że aniołowie nakazali mu opuścić dom niemalże tak jak stał. Cały dobytek więc przepadł. Lot się jednak tym nie przejmował. Nie miało to dla niego żadnego znaczenia. Ważniejsze było, że miał posłańców Boży w swoim domu, a dla tych gotów było oddać życie. Odpowiedź na nasze pytanie leży w takim razie jak na dłoni. Żona Lota odwróciła się z przymusu, gdyż już pożałowała i zatęskniła za tym, co utraciła. Dokładnie tak postąpi w przysłowiowym dniu końca świata lub też w dniu swojej śmierci każdy, choćby najbardziej bogobojny zamożny, czyli człowiek, którego sami określilibyśmy jako dobrego, porządnego, prawdziwego bliźniego, który naszym zdaniem wręcz powinien zostać zaliczony do godnych wyratowania. Takich ludzi są tysiące. Niestety jego dobytek stanie się jego sidłem, z którego nie będzie potrafił się uwolnić. A wiemy przecież, że u końca dni, a być może i nawet przed zwykłą śmiercią, Serca ich zostaną zatwardzone. Nawet jeżeli będzie podążał realną ścieżką ku zbawieniu, postąpi jak żona Lota. Z przytoczonego powyżej proroctwa wyłania się jeszcze jedna połowicznie ukryta prawda. Widzimy bowiem wyraźnie, że podany w nim opis interakcji pomiędzy dwoma aniołami oznacza że my po prostu nie o wszystkim wiemy, to znaczy, że Bóg poprzez swoje pismo wcale nie o wszystkim nas informuje, gdyż znane są nam tylko zarysy owych rzeczy, co oznacza bardzo wyraźnie, że Bóg informuje nas jedynie o tym, co uważa za słuszne. Jest to Jego dobra wola. Oczywiście, że Stwórca nie musi nas informować o czymkolwiek, ale właśnie dlatego my nie będziemy w stanie pojąć wielu problemów związanych również z obecnym światem, bo nie znamy ich podłoża, a pytań jest wiele. Powinniśmy się cieszyć, że obecnie dzięki edukacji posiadamy tyle możliwości odkrycia prawdy. W każdym bądź razie na przykładzie Jakuba widzimy, że to sam Bóg wyrwie przy pomocy wiary swoich wiernych z ręki szatana i utworzy sobie swój własny lud, jak zapowiada w psalmie 102, wersety 17-23 w słowach. Gdy Pan odbuduje syjon, ukaże się w chwale swojej, przychyli się do modlitwy opuszczonych i nie pogardzi ich prośbą. Niech to zapiszą dla pokolenia przyszłego i niech chwali Pana lud, który będzie stworzony, gdyż wejrzał ze swojej świętej wysokości, Pan spojrzał z nieba na ziemię, aby wysłuchać jęku więźniów i uwolnić skazanych na śmierć, by głoszono nas i oni imię pańskie i chwałą jego w Jeruzalemie, gdy się zgromadzą razem narody i królestwa, aby służyć Panu. Z samych Żydów ocaleje jednak tylko reszka, ta, która podążyła śladem Syna Bożego, co prorokował Iszajachu, to jest Izajasz, w rozdziale 10, wersety 21-23 w słowach. Reszka nawróci się, reszka Jakuba, do Boga mocarza, bo choćby Twój lud Izraelu był liczny jak piasek morski, tylko reszka z niego się nawróci. Zagłada jest postanowiona zgodnie z pełnią sprawiedliwości, gdyż jak jest postanowione, wszechmocny, Pan zastępów dokona zagłady na całej ziemi. Daje im jednak i nadzieję na poprawę tej sytuacji, ponieważ przeżyją tylko ci, którzy przyjmą posłańca Bożego i wejdą w skład jednego wybranego narodu, ludu Bożego. Jak zapowiada w księdze Ezechiela w rozdziale 37, wersety 16-22. A Ty, Synu Człowieczy, weź sobie kawałek drewna i napisz na nim. Należy do Judy i synów izraelskich, jego bratnich plemion. Weź także drugi kawałek drewna i napisz na nim, należy do Józefa, drewno Efraima i całego domu izraelskiego, jego bratnich plemion. Potem złóż razem obydwa drewna w jeden kawałek, aby stanowiły jedno w Twoim ręku. A gdy potem Twoi rodacy odezwą się do Ciebie tymi słowy, czy nie wyjaśnisz nam, co przez to rozumiesz, wtedy powiedz im. Tak mówi Wszechmocny Pan. Oto ja biorę drewno Józefa, które jest w ręku Efraima i jego bratnich plemion izraelskich, i przykładam je do drewna Judy i uczynię z nich jeden kawałek, tak że w moim ręku będą stanowić jedno. Obydwa kawałki drewna, na którym umieścisz napis, będą na ich oczach w Twoim ręku. Potem powiedz im, tak mówi wszechmocny Pan, oto ja zbiorę synów izraelskich spośród narodów, do których przybyli i zgromadzę ich zewsząd i przyprowadzę ich do ich ziemi. I uczynię z nich jeden naród w tej ziemi na górach izraelskich I jeden król będzie panował nad nimi wszystkimi I już nie będą dwoma narodami I już się nie rozdzielą na dwa królestwa Podobnego rodzaju prorostwa dotyczące pochodzenia ludu bożego spośród narodów Znajdujemy i w innych wersetach biblijnych Najbardziej znanymi są słowa Mojżesza zawarte w księdze kapłańskiej W rozdziale 32, wersety 20-21 w słowach Rzekł, zakryję przed nimi oblicze moje, zobaczę, jaka będzie przyszłość ich, gdyż ród to przewrotny, synowie, w których nie ma wierności. Pobudzili mnie do zazdrości tym, co nie jest Bogiem, podniecili mnie marnościami swoimi, więc ja pobudzę ich do zazdrości tymi, którzy nie są ludem, podniecę ich narodem nikczemnym. Tak jak kiedyś poganie byli ludami nikczemnymi w oczach Boga, ludami nietrzymającymi się dróg najwyższego, jakimi później stał się sam Izrael, tak teraz zostali oczyszczeni poprzez ofiarę pańską, czego dokonał Bóg, dając wiarę w ich serca i tworząc z nich lud Boży. Chodzi tu oczywiście jedynie o wybranych. Rozpatrując użyte wersety, bezsprzecznie stwierdzimy, że owy lud Boży nie będzie jednolity pod względem etnicznym, a raczej niczym Trzoda Jakuba będzie mieszaniną przedstawicieli różnych narodowości i grup etnicznych. Rozdział siódmy. Tego wszystkiego dowiadujemy się przy pomocy Pisma Świętego, które, jak można zaobserwować, wcale nie potrzebuje obrońców, gdyż broni, a jednocześnie objaśnia je sama prawda w nim zawarta. Pismo Święte tłumaczy samo z siebie jednak wyłącznie tym, którzy potrafią otworzyć uszy na informacje, jakie próbuje nam ono przekazać, pomimo faktu, że przeczą one tej oficjalnej nauce.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 Nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę Jednym słowem nie ma żadnego znaczenia, jak bardzo ktoś zniekształci samo pismo A poprzez to zawarte w nim fakty lub jak bardzo zdeformuje interpretację praw w nim zawartych Słowo zawsze się obroni Bo tak jak Bóg jest tylko jeden, tak i prawda jest tylko jedna Pozwolę przytoczyć sobie jeden z wersetów dotyczących tego zagadnienia, a opisanego w Ewangelii Jana w rozdziale 8, wersety 44-47, gdy Pan rozmawiał z faryzeuszami. Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według porządliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Przecież ja mówię prawdę, nie wierzycie mi. Któr z Was może mi dowieść grzechu? Jeśli mówię prawdę, dlaczego mi nie wierzycie? Kto z Boga jest słów Bożych słucha, Wy dlatego nie słuchacie, bo z Boga nie jesteście. Słowa te wskazują w sposób jednoznaczny, że każdy, kto nie wierzy słowom prawdy, czyli naukom Boga, przekazywanym światu przez proroków, jest szatana, bez względu na to, czy sam tak uważa, czy też nie. To pismo ustala, kto wykonuje wolę Boga, a kto nie ponieważ, jak mówi, po owocach ich poznamy, a nie po sloganach i obietnicach, czy dobrych intencjach. Czyny, a nie intencje się liczą. Inaczej mówiąc, jeżeli w piśmie pisze, że coś jest białe, to to coś jest białe, choćby komuś wydawało się, że nie całkiem. Albo zaakceptujemy pismo w takiej formie, w jakiej jest, nie próbując narzucić własnego ale, albo nie akceptujemy Boga. Nasze widzimisie nie ma tu żadnego znaczenia, bo Bóg nie bierze względu na osobę, bo to Bóg rozdał karty, już u założenia świata. Innymi słowy, kto jest z prawdy, jest z Boga i ten słucha i dostosowuje swoje postępowanie do słów prawdy. Po prostu żyje w prawdzie. Oznacza to również, że ten, który nie jest z prawdy, czyli z Boga, ten nie będzie nawet szukał Boga, gdyż nie jest do tego zdolny. A kto Boga nie szuka, tego i Bóg nie będzie szukał. By móc jednak przekazać Państwu te informacje w formie zrozumiałej, będę zmuszony wywrócić świat większości słuchaczy do góry nogami, ponieważ tylko ten, który szuka prawdy, znajdzie ją. Jest tym dokładnie tak, jak podaje Jan w swoim trzecim liście w wersecie jedenastym. Umiłowany, nie naśladuj tego, co złe, ale to, co dobre. Kto czyni dobrze, z Boga jest. Kto czyni źle, nie widział Boga.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 Fragment ten zawiera wiele wątków jak, po pierwsze, wątek masowego odstępstwa od czystej wiary, po drugie, nieprzemijalność dachonu, po trzecie, chodzenie ściśle określoną drogą, po czwarte, spełnianie woli Boga, po piąte, niewielka liczba zbawionych, po szóste, odrzucenie odstępców, w wersecie 23, psalm 6, werset 9, siódme, fundament domu oparty na Bogu. Werset 22 mówi o dokonywaniu czynów nadprzyrodzonych, co oznaczałoby, że odstąpili od wiary również i święci, obdarzeni duchem z wysokości, co stało się faktem, jak ukazuje historia świata. Może również dotyczyć osób, które dokonywały jedynie pozornych cudów, jednak jak się okazuje, na pewno nie w imieniu Mesjasza, co nie jest według Pisma niemożliwe. Takie osoby wymienia na przykład Apokalipsa Jana jako sługi zwierzęcia. Wątki te będą rozwijał w kolejnych odcinkach. Fragment ten omówiłem już w drugim odcinku w kontekście posłuszeństwa wobec Boga, ponieważ występuje w nim wątek masowego odstępstwa od wiary. Kolejnym bardzo istotnym przykładem, zawierającym jednoznaczne ostrzeżenie w stosunku do wiernych, jest przytaczana już wypowiedź zawarta w Ewangelii Mateusza w rozdziale 5, wersety 18-20, do bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie, Dalej w dwudziestym, albowiem powiadam wam, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzauszów, nie wejdziecie do królestwa niebios. Niebo i ziemia oznaczają w tym przypadku świat skażony złem przez szatana, świat podlegający zakonowi. Dopiero gdy on przeminie, zakon będzie zbędny, ponieważ nastanie królestwo Boże. Czy można coś do tego dodać? Werset ten ukazuje nam bardzo ważną zależność, która brzmi, skoro tamci znali Boga od urodzenia i w Niego wierzyli, a Pan określił ich mianem synów szatana, ponieważ nie wykonywali woli Bożej, przez co pomrą, to co stanie się z tymi, którzy z własnego wyboru nie wiedzą nic o Bogu i też nie wykonują Jego woli? Z tymi, którzy wręcz bronią się przed poznaniem, które w obecnych czasach jest na wyciągnięcie ręki, bo jest dla nich niewygodne. To właśnie my. Proszę Państwa, Człowiek mądry, jeżeli zorientuje się, że zboczył z wyznaczonej drogi, nie idzie uparcie dalej złą drogą, lecz cofa się do rozstaju dróg i odnajduje tę właściwą, a ten, który podąża dalej złą drogą, jest albo głupi, albo ślepy. Obie ułomności prowadzą do zguby. Czy może ślepy ślepego prowadzić? Czy obaj nie wpadną do dołu? Wyłania nam się tu kolejne porównanie mówiące, że nie jest głupotą pomylić się, jeśli nie zna się prawdy, ale głupotą jest nie zawrócić, jeśli się prawdę poznało. Kto ma uszy, niechaj słucha, a kto ma rozum, niechaj szuka. Rozdział ósmy. Jak już wspomniałem na wstępie oraz jak widzimy na podstawie choćby już tylko tych dwóch przytoczonych tu przykładów, w Piśmie Świętym niczego nie da się rozdzielić. Każdy werset może zawierać wiele wątków, które łączą się z innymi wersetami. Czasami czytając dwa, trzy zdania, można zaplątać się wręcz w połączeniach wielu wątków, jak w rodzaju domina, gdy dotkniemy któregoś elementu, wszystko się wali. Jednak trafniejszym porównaniem byłoby porównanie pisma do swetra robionego na drutach, a raczej niekończącej się sieci. Poszczególne oczka łączą się z innymi we wszystkich kierunkach. Sieć ta ma strukturę wielowymiarową. Pismo Święte można również przyrównać do ekosystemu, w którym gdy cokolwiek poruszymy lub zakłócimy, ma to równocześnie wpływ na inne elementy systemu. Wystarczy bowiem zmanipulować nieznacznie jakiś fakt i odpowiednio go zinterpretować, by stworzyć zupełnie zafałszowany obraz i nową fałszywą naukę. Wielu tego nie rozumie i uważają Biblię za zbiór historyjek, legend i bajek. Szydzą ich kpią nieustannie, ponieważ Pismo ciągle mówi na przykład, że owego dnia lub też, że nastanie dzień, albo że po prostu czas jest krótki. Twierdzi tak już przecież od wielu tysięcy lat. Krótki czas jest jednym z najbardziej ulubionych tematów szyder w stosunku do Pisma i do Boga. Syn Boży powiedział do swych uczniów w Dziejach Apostolskich, w rozdziale 1, werset 7, bardzo wyraźnie. Rzekł do nich, nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec z mocy swojej ustanowił. Biedni ci wszyscy ludzie, którzy nie rozumieją, że czas dla Boga nie istnieje, bo to On sam jest w jakimś sensie stwórcą czasu, a Jego istota, ta duchowa, energetyczna, nie podlega przecież upływowi czasu. Skoro energia nie starzeje się, również i Bóg nie starzeje się. Tam, w Jego wymiarze, czas nic nie znaczy, na co wskazują porównania, jak w psalmie 90, w wersecie 4, albowiem tysiąc lat w oczach Twoich jest jak dzień wczorajszy, który przeminął, i jak strasz nocna. Lub jak podaje Simon Kefas w drugim liście Piotra, w rozdziale trzecim, wersety 8-10, gdy mówi Niech to jedno, umiłowani, nie uchodzi Waszej uwagi, że u Pana jeden dzień jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Pan nie zwleka z dotrzymywaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka. Lecz okazuje cierpliwość względem nas, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. A dzień pański nadejdzie jak złodziej, wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Przerażające, nieprawdaż? Dlatego dla każdego z nas czas rzeczywiście jest krótki, ponieważ ten krótki czas nie dotyczy wcale losu świata, lecz nas samych. Ten czas to długość Twojego życia, człowieku. Nikt z nas przecież nie wie, kiedy nadejdzie koniec. Reszta jest bez znaczenia. Właśnie dlatego mamy czuwać, by nie dać się zaskoczyć. W tej sekundzie, gdy oddajemy ducha, wszystko dla nas zamiera. Lądujemy w jakiejś formie zamrażarki. Nasz duch zostaje zahibernowany i popada w sen, w jakiś niebyt. Nie posiadamy jakiejkolwiek świadomości, ale przede wszystkim niczego nie jesteśmy już w stanie zmienić. Gdy nas obudzą na sąd, wpadniemy raczej w panikę i w przerażenie, a nie w zachwyt. Obudzą nas w jakimś nieznanym nam świecie. Dowiemy się, że podczas swojej wędrówki po ziemi zaprzepaściliśmy wszystko, co tylko można było zaprzepaścić. Teoretycznie rzecz biorąc, już w momencie śmierci większość poza wyjątkami dostępuje niejako zmartwychwstania, ponieważ gdy nas obudzą na sąd, nie będziemy mieli przecież żadnego poczucia upływu czasu. Umrzemy i zostaniemy wzbudzeni, nie posiadając świadomości faktu, że upłynęło już na przykład 100 lat. Jeżeli spojrzymy na to z tej strony, stwierdzimy, że czas jest rzeczywiście bliski, gdyż jest równy długości naszego życia. Wspomniałem powyżej jakieś wyjątki, ponieważ znajdziemy w piśmie wskazówki na to, że istniały osoby, które najprawdopodobniej nigdy nie zostaną wskrzeszone. To tylko tak na marginesie. Ze śmiercią jest bowiem podobnie jak ze snem, dlatego też syn mówił, że ktoś zasnął, skoro ktoś zasnął, to po to, by zostać ponownie obudzonym, ponieważ końcem snu jest przebudzenie. Duch ten prawdopodobnie nie będzie wiedział, że spał, dopóki ktoś mu o tym nie powie. Chyba, że dane jest nam zachować znajomość faktu, że umarliśmy, jeżeli byliśmy świadomi, że umieramy. Inaczej miałaby się sprawa z osobami, które straciły życie w sposób gwałtowny i nie posiadały tej świadomości, że właśnie umierają. Tak samo i my, gdy budzimy się rano, jesteśmy co prawda świadomi, że noc już przeminęła, choć nie odczuliśmy upływu czasu. Czas dla nas po prostu nie istnieje, zupełnie jakby się zatrzymał. Obudzimy się zatem w jakimś nieznanym świecie, gdzie na nas być może krzyczą lub chłostają naszego ducha, a my nie mamy zielonego pojęcia o co tu chodzi. Co się z nami dzieje? Czy to może jakiś koszmar? Tego typu spekulacje możemy prowadzić bez końca, ponieważ nikt nie wie, jak duch każdego z nas będzie odbierał z wstanie, czy sąd. Jednak i taką problematykę należy poruszyć, by pobudzić naszą wyobraźnię, która może nas zbawić, jeżeli dopomoże nam ustrzec się grzechu. Są to jednak pytania, które nurtują ludzkość, a szczególnie tych, którzy nie pojęli, że Bóg wyznaczył jedną drogę, a raczej ścieżkę, którą mamy podążać, by uniknąć zagłady. Jest ona jak dróżka przez bagnet, gdzie zboczenie w prawo lub w lewo zakończy się śmiercią w trzęsawisku. Jeżeli pójdziemy tą wąziutką dróżką, dostąpimy zbawienia i oświecenia, ponieważ otrzymamy odpowiedzi na wiele nurtujących nas pytań. Świat jednak niecierpliwiąc się, a nie posiadając ani wiary, ani poznania, a w konsekwencji tego i wsparcia od Boga, próbuje dowiedzieć się czegoś na temat tego, co go oczekuje w przyszłości. Jest to zagadnienie bardzo ważne z punktu widzenia strategicznego planowania dalszych losów całej cywilizacji. Całe rzesze ludzi zajmują się z ramienia niezliczonych instytucji i grup religijnych znalezieniem odpowiedzi o ewentualnych zagrożeniach w proswach biblijnych, choć rzekomo w nie nie wierzą. Ja wcale nie żartuję. Jeżeli nie są to instytucje rządowe lub naukowe czy religijne pracujące naukowo w ramach takich projektów, to są nimi wszelkiego rodzaju marketingowcy próbujący sprzedać czyjś produkt poprzez szukanie rozgłosu, by zwiększyć swoje dochody finansowe. Celem jest nagroda, którą producenci owych programów pragną otrzymać już teraz, za swojego życia. Jest to rodzaj korzyści jednorazowej i bezwartościowej, takiej, która przemija jak poranna rosa, ale w ten jednak sposób zarabiają na życie. Osobiście uważam produkcję tego typu za narzędzia szatana, służące do bardzo skutecznego rozprzestrzeniania dezinformacji na temat osoby Boga oraz jego pomazańca, czy planów odnośnie losów świata. W rzeczywistości jest to dezinformacja będąca ulubioną bronią szatana, aczkolwiek dla nas bardzo niebezpieczną bronią. Z drugiej strony barykady stoją przedstawiciele różnorodnych światowych ugrupowań religijnych, próbujący zwerbować nowych członków lub pozyskać dobra finansowe, proponując prelekcje na zawsze aktualny temat prorozbiblijnych. biblijnych gdyż im więcej dzieje się na świecie, tym bardziej ludzie lgną do takich ciekawostek. Marketing jest przecież dźwignią handlu. Jedni budują bunkry, zbroją się i gromadzą zapasy żywności, inni ćwiczą się w czuca surwiwalu. Jeżeli dodamy jeszcze do tej mieszanki różnego rodzaju nawiedzonych, szastających na prawo i lewo wersetami biblijnymi, czy też oświeconych członków sekt uważających z siebie samych za wybranych i świętych, wyliczających dzień końca świata, to będziemy mieli komplet. Są to ludzie biedni, pozbawieni jakiejkolwiek nadziei i przynoszą szkodę całej społeczności. Nic dziwnego, że po tak wielu zapowiedziach jeszcze ów koniec nie nastąpił, a ludzkość szydzi w jeszcze większym stopniu na temat Boga, bo kolejna zagłada znowu nie miała miejsca. Przecież nawet szatan nie zna dnia przyjścia Pana. Owi ludzie przeoczyli prawdopodobnie w piśmie wspominane już uprzednio oświadczenie samego pomazańca Bożego, zawarte między innymi w Ewangelii Marka w rozdziale 13, wersety 29-35 w słowach.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 Poszukiwacze wiedzą bowiem doskonale, że zajmowanie się prorostwami nikogo nie może zbawić. Rozdział 9 Wszystko to oznacza, że szatan perfekcyjnie odrabia swoje zadania domowe. Obie strony, niczym królowie północy i południa, którzy siedząc przy jednym stole służą i tak jednemu władcy, bo przecież okłamują się wzajemnie, jak prorokował Daniel. Przywódcy religijni i polityczni, choć walczą przeciwko sobie, to jest to walka pozorna, gdyż nie służąc Bogu, tak jak On sobie tego życzy, służą szatanowi, bo co nie jest białe, jest czarne. Gdyby walka nie była pozorna, Jego Królestwo zostałoby już dawno rozbite, bo przecież jeżeli szatan będzie walczył przeciwko memu sobie, to w Ewangelii Marka, w rozdziale trzecim, wersety 23-26 podany jest wynik takiej walki i przywoławszy mówił do nich w podobieństwach. Jak może szatan szatana wypędzać? Jeśliby królestwo samo w sobie było rozwojone, to takie królestwo nie może się ostać. A jeśli by dom sam w sobie był rozdwojony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. A jeśli by szatan powstał przeciwko sobie i był rozdwojony, nie może się ostać, albowiem to jest jego koniec. Jednym słowem, wszyscy postrzegani przez nas jako dobrzy czy źli służą i tak władcy tego świata. Jak brzmi nauka zawarta w tym wersecie? Brzmi ona, skoro świat i religie świata są rozwojone, to nie będą mogły się ostać. Połączyć mógłby je tylko Bóg, a nie szatan, który chociaż nimi dowodzi, wcale nie potrzebuje ich chwały, jak nie potrzebuje też całego materialnego świata. Właśnie dlatego mówi pismo, że kto nie służy Bogu, ten służy szatanowi, przez co zginie. Kto ma uszy, niechaj słucha. Do tego wszystkiego przeraża mnie świadomość, że naprawdę ogromna armia ludzi sądzi, że proroctwa są kluczem do przeżycia oraz, że można je pojąć wyłącznie rozumem, np. porównując wydarzenia historyczne, dokonując wyliczeń matematycznych, a nie poprzez podążanie ściśle określoną drogą. Komu Bóg nie udzieli swojego ducha, ten jest bez szans, gdyż próba pojęcia tego ludzkim rozumem jest całkowitą niedorzecznością. Takie poznanie Proros, a właśnie na tym koncentruje się wysiłek całego świata, oznacza jedynie poszukiwanie dowodów na istnienie prawdomówności Stwórcy. Jednak nie tędy droga. Jest to ślepa uliczka utworzona przez szatana, by odwieść ludzi od prawdziwego celu, jakim jest szukanie Boga i służenie Mu oraz oczekiwanie Jego przyjścia. Cel naszej egzystencji został nam przecież przedstawiony w Księdze Micha, to jest Asza, w rozdziale 6, wersecie 8, w następujący sposób oznajmiono ci człowiecze co jest dobre i czego pan żąda od ciebie tylko abyś wypełniał prawo okazywał miłość bratną i w pokorze obcował ze swoim bogiem nic ponadto to właśnie jest celem naszego życia a szatan za wszelką cenę i przy użyciu wszelkich dostępnych mu metod próbuje nas od niego odwieść podsuwa on nam ciągle inne cele które wydają się nam samym równie ważne Odwodzi on nas w ten sposób od wzięcia w czasie wolnym Biblii do ręki lub od włączenia naszej impetruki i rozpoczęcia własnych poszukiwań. W jednym jest nam jednak z reguły bardzo pomocny, nie próbując nas wcale od tego odwieść, a mianowicie od pójścia do Kościoła. Do jego Kościoła. Czy nie jest to zadziwiające ilu spośród nas, a w szczególności kobiet, odczuwa nieodpartą potrzebę przebywania w tego typu budynkach, osaczona wręcz przez wszelkiego rodzaju wystylizowane bałwany, kolorowe kukły i obrazy? Jak nie jakieś mistrzostwa świata, to spotkanie z kumplami przy piwku lub odwiedziny rodziny lub dwudniowa wizyta w spa. A jeśli już przez przypadek poruszymy temat Boga, to z reguły pod kierunkiem jakiegoś katastroficznego filmu o końcu świata i tego, co podobno pisze w apokalipsie Jana i tym podobne. To nie przyniesie jednak nikomu zbawienia, a to przecież o nie powinno nam chodzić. Jest to strata czasu, która oczywiście nie pomoże nikomu, jeśli nie zacznie kroczyć ściśle tą jedyną przez najwyższego wytyczoną ścieżką. Skoro jak twierdzi pismo ustami Dawida, że nie mieczem wygrywa się wojnę, to i nie próbami rozszyfrowania proroc dostąpi się zbawienia. Zrozumieliście to już Państwo z pewnością po zapoznaniu się z drugim odcinkiem serii poświęconym posłuszeństwu. Prorok Izajasz w rozdziale 30 w wersecie 20-24 donosi. A chociaż Pan dał Wam chleb niedoli i wodę ucisku, to jednak nie będzie się już ukrywał Twój nauczyciel i Twoje oczy będą oglądać Twojego nauczyciela. A gdy będziecie chcieli iść w prawo albo w lewo, Twoje uszy usłyszą słowo odzywające się do Ciebie z tyłu. To jest droga, którą macie chodzić. Wtedy będziesz uważał za nieczyste swoje rzeźbione bałwany pokryte srebrem i swoje lane bałwany powleczone złotem. Porzuci się jako nieczyste i powiesz do nich precz. I on da deszcz na Twój siew, którym obsiejesz rolę i chleb. Plon roli będzie obfity i tłusty. W owym dniu twoje bydło będzie się paść na rozległym błoniu, a woły i osły uprawiające rolę karmić się będą soloną mieszanką, którą się przewiewa łopatą i widłami. Tak wygląda nagroda dla poszukiwaczy zaginionej prawdy. Jeżeli nie rozpoczniemy naszych poszukiwań, nigdy nawet nie zbliżymy się do opisanej powyżej drogi. Jeśli jednak zaczniemy zwalczać tego, który siedzi w nas i nas ciągle powstrzymuje, Nawiążemy kontakt z Bogiem, a On nas wesprze. Wtedy nie tylko znajdziemy wskazaną nam drogę, ale i być może będzie nam dane pojęcie sekretów proroc, ponieważ proroctwa przynoszą jedynie korzyść osobom posiadającym głęboką wiarę i szeroki zakres wiedzy o Bogu. Pomagają one przede wszystkim w rozpoznaniu znaków czasu, a przez to wzmacniają również ducha. Dlatego nie wolno nam ich lekceważyć, jak nakazywał Saul Starsów w pierwszym liście do Tesaloniczan w rozdziale 5, wersety 19-21, gdy nakazuje Ducha nie gaście, prorocstw nie lekceważcie, wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie. Niestety, z pewnością nie będziemy w stanie otrzymać większości odpowiedzi na pytania, które nas nurtują, gdyż jak już prorokował Daniel w rozdziale 12, wersecie 4, Biblia Warszawska przytacza następująco. A ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę, aż do czasu ostatecznego. Wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie. Podobnie Biblia Tysiąclecia, co prawda bardziej zawile. Ty jednak, Danielu, ukryj słowa i zapieczętuj księgę aż do czasów ostatecznych. Wielu będzie dociekało, by pomnożyła się wiedza. Pismo wyraźnie więc podkreśla, że w tym konkretnym przypadku jedynie wzrośnie poznanie i pomnoży się wiedza, a nie, że proswa zostaną dogłębnie zrozumiane. Nie mogą też zostać zrozumiane, skoro cała nauka, na której są oparte, została sfałszowana i jest stekiem kłamstw. Ten fakt jest właśnie powodem, że nie będzie możliwe zrozumienie porostwa, zanim się ono nie wypełni. Gdyby miało być inaczej, anioł Boży nie nakazałby Danielowi zamknąć tych słów lub zapieczętować księgi. Zapieczętowane zostały w takim razie wszystkie księgi proroka Daniela, ponieważ wszystkie jego porostwa są tym samym jednym prorokstwem ciągnącym się przez okres co najmniej kilkunastu stuleci. Dlatego niech nikt się nawet nie łudzi, że uda mu się zrozumieć coś, co zostało zamknięte kluczem przez tego, który gdy zamyka, to nikt nie może otworzyć. Zabrzmiało to znajomo? Do czasu, gdy dane prostwo się nie wypełni, nikt nie posiądzie tej wiedzy, bo Bóg tak zarządził. Na dodatek, tego typu zapieczętowanie wiąże się z jeszcze jednym ograniczeniem. Trudno sobie bowiem wyobrazić, że osoba z rodzaju roztropnych, która w swoim duchu pragnęłaby podzielić się udzielonym mu poznaniem z resztą świata, takowego poznania w ogóle dostąpi. Z całą pewnością nie, gdyż jeżeli Najwyższy udziela komuś poznania, to jest owo poznanie przeznaczone wyłącznie dla wybranych, którzy mają zachować je dla siebie, chyba że otrzymali od Boga inne wytyczne. Wynika z tego, że dla osób postronnych prorostwa nie mają w takim razie żadnej wartości duchowej, może z wyjątkiem dreszczyka emocji. Zastanawianie się nad znaczeniem zwierząt i jej symboliki występujących w występujących proroctwach jest tylko stratą czasu. Cóż pomogłaby takiemu człowiekowi znajomość proroct dotycząca już chociażby jego własnej osoby? Jeżeli dowiesz się człowieku, że jutro o 15.45 umrzesz, czy będziesz mógł wyratować swoją duszę od zagłady w dniu sądu? Czy zdążysz pokochać Boga i bliźniego swego? Czy zdążysz pożałować wszelkiego zła, które czynisz każdego dnia? oskarżać innych, upijać się, kraść, kłamać, zabijać, krzywdzić, krzywoprzysiężyć, cudzołożyć, brać łapówki, oszukiwać swojego pracodawcę, wyzyskiwać swojego pracownika i tym podobne? Czy zdążysz się odwrócić od tego wszystkiego, uwierzyć w ducha wszelkiego życia i pożałować, a następnie dokonać tego wszystkiego, czego nie dokonałeś, choć powinieneś był dokonać, by móc się chociaż łudzić, że może zasługujesz na życie wieczne, a nie na śmierć? Nic nie zmienimy, bo nie będzie nam to dane z góry, gdy zatwardzamy nasze serca, jak tłumaczy Ewangelia Łukasza w rozdziale 16, wersety 19-31. A był pewien człowiek bogaty, który się przyodział w szkarłatne szaty i kosztowne tkaniny i codziennie wystawnie ucztował. Był też pewien żebrak imieniem Łazarz, który leżał u jego wrót owrzodziały i pragnął nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, a tymczasem psy przychodziły i lizały jego rany. I stało się, że umarł żebrak, i zanieśli go aniołowie na łono Abrahama. Umarł też bogacz i został pochowany. A gdy w krainie umarłych cierpiał męki, podniósł oczy swoje i ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. Wtedy zawołał i rzekł, Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną i poślij Łazarza, aby umoczył koniec palca swego w wodzie i ochłodził mi język, bo męki cierpię w tym płomieniu. Abraham zaś rzekł, Synu, pomnij, że dobro Twoje otrzymałeś za swojego życia, Podobnie jak Łazarz zło, teraz on tutaj doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. I poza tym wszystkim, między nami a wami rozciąga się wielka przepaść, aby ci, którzy są stąd do was przejść nie mogli, ani też stamtąd do nas nie mogli się przeprawić. I rzekł, proszę cię więc, ojcze, abyś go posłał do domu ojca mego. Mam bowiem pięciu braci, niechaj złoży świadectwo wobec nich, aby i inni nie przyszli na to miejsce męki. Rzekł mu Abraham, mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. A on rzekł, nie ojcze Abrahamie, ale jeśli kto z umarłych pójdzie do nich, upamiętają się. I odrzekł mu, jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, też nie uwierzą. Oznacza to, że zawsze znajdą się tacy, którzy i tak wiedzą lepiej. Rozdział dziesiąty jednak i ja będę powoływał się na proroctwa, jednak jedynie w powiązaniu z wersetami zawartymi w piśmie, a objawiającymi tę duchową prawdę o ojcu i jego pomazańcach, jak również prawdę o szatanie, bo i tego gada należy dogłębnie poznać. Jego obecność w naszym świecie została wyparta z naszych umysłów, a cały świat traktuje go jako rodzaj kpiny lub nieistniejącego błazna. Na nasze nieszczęście nie jest on wymysłem, lecz potężnym niewidzialnym wrogiem wszelkiego materialnego życia. Moje korzystanie z prorost przyczynia się do poznania prawdy o Bogu, a nie do poszukiwania dowodów, że Bóg jest prawdomówny. Właśnie to jest zwyczajem naukowców lub pseudonaukowców zajmujących się tym tematem, bo przecież o to głównie chodzi tym ludziom. Drugim powodem są oczywiście korzyści, jeśli niematerialne, to przynajmniej duchowe. W takim przypadku metoda poznawania Boga przy pomocy proros przynosi zaskakujące efekty, ponieważ jak się Państwo szybko zorientują, niemal cała Biblia to jedno wielkie proroctwo. Samych proroz dotyczących przyjścia Mesjasza znalazłem około setki. Wielu o nich mówi, ale nikt ich nie przytacza, z wyjątkiem ewangelistów i apostołów. Aspekt korzystania z wyrywków z proros przytaczanych w Ewangeliach Mateusza i Łukasza oraz niektórych z tych zawartych w listach apostolskich, Poruszę w jednym z tych szczególnych odcinków, gdyż jest to głównie manipulacja prorostwami. Pismo jest całością i nie można prorokować na podstawie jednego zdania wyrwanego z kontekstu całego prorostwa, ale o tym w odpowiednim czasie. Wszystkie prorostwa o Mesjaszu, te które ja osobiście za takowe uważam, zostały przytoczone przeze mnie i przedyskutowane w pięciu odcinkach serii, a mianowicie w częściach od szóstej do dziesiątej, poświęconych przyjściu Mesjasza, zatajaniu tożsamości znaczących osób, np. tożsamości tajemniczego Immanuela oraz ilu ich było w historii Izraela. Jak już wspomniałem, proroctwa nie są żadnym dowodem na istnienie Boga, ani nawet żadnego rodzaju kluczem, ale jedynie pomocą w rozpoznaniu znaków czasu, co nas z kolei wzmacnia jako sługi. Dowodem jest świat, który nas otacza oraz nasza wiara. Bóg dał nam swoje pisma, abyśmy potrafili poprzez studiowanie Go uszczeć się przed złem, Nauczyć się pojmować, czego się dowiadujemy, odnajdywać te z pozoru ukryte ścieżki, które do niego prowadzą. Nauczyć się zachowania czystości wiary poprzez odnajdywanie tych najprostszych matematycznych równań, jakie przytoczyłem na wstępie. Takich równań i porównań znajdziemy w Piśmie bardzo wiele, a każde z nich ma ogromny wpływ na nasze postępowanie w tym cielesnym świecie zła. Ukazują one bowiem, czy popełniamy błędy, czy nie, bo Syn Boży wielokrotnie wskazywał na wagę zachowania czystej nauki. Nie dajcie się zwieść. To słowa, które nieustannie powtarzał swoim uczniom. Szukajmy więc tych prostych wskazówek na temat czystej nauki, abyśmy nie bądzili w wierze i nie przyjmowali nauk, które z pewnością nie pochodzą od Boga. Kolejnym przykładem takiej wskazówki są słowa Pana poruszające bardzo ważny aspekt zawarty w jednym z najbardziej znanych wersetów Nowego Testamentu, a dotyczący uzdrowienia sparaliżowanego oraz odpuszczenia grzechów.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 Proszę Państwa, werset ten zawiera jedną z najbardziej poważnych nieprawidłowości wynikających albo z czystej niewiedzy spisujących Ewangelię lub te ze złego tłumaczenia, lecz co jest najbardziej prawdopodobne ze sfałszowanej nauki światowych kościołów określających Syna Bożego mianem Syna Człowieczego, by podkreślić Jego cielesność. Te niuanse wiary zaczniecie Państwo rozróżniać dopiero począwszy od następnego odcinka, gdy zajmiemy się odsłanianiem prawd i kłam związanych z tożsamością Mesjasza. Określenie syn człowieczy odnosi się do zwykłego człowieka, czyli śmiertelnika, a ten nie posiada żadnej władzy nad czymkolwiek, a na pewno nie władzy odpuszczania grzechów, nawet swoich własnych. Aby nie było jakichkolwiek wątpliwości, przytoczę ponownie definicję pojęcia syna człowieczego, którą podaje nam proroki Szajachu, to jest Izajasz, w rozdziale 51, w wersecie 12, gdy mówi Ja, ja jestem tym, który was pociesza. Kim jesteś ty, że się boisz człowieka śmiertelnego, syna człowieczego, który ginie jak trawa? Bóg określał tym mianem np. proroka Ezechiela czy proroka Daniela. Kościoły świata wprowadziły to pojęcie w odniesieniu do Mesjasza, najprawdopodobniej z pełną znajomością tych faktów, by uzasadnić w ten sposób własne praktyki wynikające z ich fałszywej nauki. Wiedziały o nich, jednak postanowiły je zataić, by móc posiąść władzę nad światem. Mówiąc zatem, Syn Człowieczy powinniśmy mieć na względzie, że w rzeczywistości mowa jest wyłącznie o Aniele Bożym, o Duchu, stwierdzającym wyraźnie, że tylko On sam ma moc na ziemi odpuszczać grzechy. Mówiąc do sparaliżowanego, że odpuszcza mu grzechy, a następnie uzdrawiając go, wskazuje nam, że jeżeli ktokolwiek na ziemi chce odpuścić nasze grzechy, musiałby być jak Syn Boży, czyli być Duchem z wysokości. Jeżeli Nim nie jest, bluźni przeciwko Bogu. Miejcie to Państwo na uwadze, czytając Pisma Nowego Testamentu. Nawet posiadanie mocy uzdrowienia sparaliżowanego lub wskrzeszania umarłych, jaką posiadali z woli Ojca wyłącznie apostołowie, nie pozwalałoby im na odpuszczenie niczyich grzechów poza grzechami osób, które zawiniły wyłącznie w stosunku do nich samych. Jedynie Syn w imieniu i mocy Ojca może odpuścić grzechy, ponieważ poświęcił samego siebie i jedynie On otrzymał moc sądzenia ludzi i zgładzenia szatana i śmierci, gdyż był godzien, jak wiemy z apokalipsy Jana. Gdyby istniała jakakolwiek inna możliwość, to nie nakazałby modlić się do Ojca apostołom, których określał mianem przyjaciół, a także i pozostałym wiernym w słowach i odpuść nam nasze grzechy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. W końcu oni sami go prosili, by nauczył ich modlić się. Słowa te wypowiedział do swoich uczniów, do przyszłych apostołów, do przyszłych męczenników i świętych bożych, gdyż i oni mieli być kuszeni, jak każdy inny człowiek. Skoro wypowiedział te słowa do nich, do swoich braci, oznacza, że i oni mieli dopuszczać się przewinień w stosunku do Boga lub bliźnich. Przypadek taki opisuje nawet Saul Starsu w liście do Galatów w rozdziale 2, wersety 11-14, gdy opisuje obłudę Simona Kefasa, czyli apostoła Piotra. A gdy przyszedł Kefas do Antiochi, przeciwstawiłem mu się otwarcie, bo też okazał się winnym. Zanim bowiem przyszli niektórzy od Jakuba, jadał razem z poganami, a gdy przyszli, usunął się i odłączył z obawy przed tymi, którzy byli obrzezani. A wraz z nim obłudnie postąpili również pozostali Żydzi, także i Barnaba dał się wciągnąć w ich obłudę. Ale gdy spostrzegłem, że nie postępują zgodnie z prawdą Ewangelii, powiedziałem do Kefasa wobec wszystkich, jeśli ty, będąc Żydem, po pogańsku żyjesz, a nie po żydowsku, czemu zmuszasz pogan żyć po żydowsku? To właśnie za takie ludzkie grzechy, których dopuszczali się również i apostołowie, mieli prosić Boga o przebaczenie w słowach i odpuść nam nasze grzechy, i my odpuszczamy naszym winowajcom. My odpuszczając grzechy danej osobie, która zawiniła w stosunku do nas, mamy szansę na odpuszczanie nam win w stosunku do innej osoby lub innych osób. A jeżeli my zawinimy przeciwko komuś, to tylko ta osoba może nam odpuścić winę, ale wtedy także tylko jej wina w stosunku do innych może jej zostać odpuszczona przez Boga. Przebacz Ty sam, a wtedy Bóg przebaczy i Tobie Twoje winy. Jest to reakcja łańcuchowa, w której mechanizm przebaczania przechodzi na kolejne osoby w łańcuchu, ale nigdy nie dotyczy konkretnej osoby, która sama przebacza. Bardzo obrazowym przykładem jest opis zawarty w Ewangelii Mateusza w rozdziale 18, wersety 21-35. Wtedy przystąpił Piotr do niego i rzekł mu, Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeżeli przeciwko mnie zgrzeszy, czy aż do siedmiu razy?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 Przykład już znany, ale rozumiecie Państwo, że zwracam się w tym momencie szczególnie do katolików, że możemy odpuszczać winy jedynie tym, którzy nas skrzywdzili. Przenigdy żaden z apostołów nie odważył się do wypowiedzenia słów odpuszczone są grzechy Twoje lub czegokolwiek podobnego. Nikt również nie donosił, by którykolwiek ze świętych dopuścił się tak bluźnierczej wypowiedzi. To bluźnierstwo powstało dopiero po nastaniu odstępstwa w IV wieku naszej ery. Taka wypowiedź w ustach jakiegokolwiek człowieka, nawet gdyby potrafił latać lub chodzić po wodzie, jest ciężkim, jeśli nie najcięższym bluźnierstwem wobec Najwyższego, bo stawia go automatycznie na równi z Bogiem. Tylko Stwórca może odpuścić cokolwiek swojemu stworowi i właśnie dlatego nastanie dzień sądu. To przecież tego dnia Bóg dokona wyboru w odniesieniu do każdego z nas, czy mu odpuści, czy nie. Jeżeli ktoś nie jest Synem Bożym, to nic nie może i tylko bluźni i zwodzi ludzi. Prowadząc ich do szatana, gdyż chce odebrać w ten sposób przywilej odpuszczania grzechów samemu Bogu, prowadzi on ich prosto do stat Labana, uznaje jako człowieka, jako swego Boga. Również i osoba poddająca się takiej procedurze jest bluźniercą. Ta wypowiedź Syna Bożego miała być ostrzeżeniem dla wszystkich pokoleń, by nie dały się zwieść szatańskim naukom. Temat ten rozwinąłem oczywiście na podstawie wszystkich możliwych przykładów biblijnych dotyczących wyznawania sobie nawzajem grzechów, przebaczania i odpuszczania, noszenia cudzych grzechów itp. w odcinkach o oszustwach szatana. Rozdział 11 By nie popaść w tak bluźniejsze praktyki, musimy się nauczyć słuchać. Szukajmy więc jak najwięcej takich porównań, które nam objaśniają zagadnienia biblijne, bo to na ich podstawie zrozumiemy wiarę. Wyciągajmy też wnioski z tego, czego się uczymy, a nie słuchajmy bezmyślnie, wpuszczając jednym, a wypuszczając drugim uchem. W Ewangelii Łukasza w rozdziale 8, werset 18 napomina Pan w słowach na temat słuchania. Bacz, więc jak słuchacie, albowiem temu, który ma, będzie dodane, a temu, który nie ma i to, co sądzi, że ma, zostanie odebrane. Uważne słuchanie sercem i duchem jest bardzo ważne, szczególnie dla obecnych pokoleń, ponieważ my również należymy do pokolenia uczonych w Piśmie i faryzeuszy. Gdyż i my jesteśmy pokoleniem uczonych, czyli wykształconym, posiadającym dostęp do nieograniczonych wręcz zasobów wszelkiej wiedzy. Jakże więc w dniu sądu chcemy usprawiedliwić się przed Bogiem z naszego lenistwa i nieprowadzeniu poszukiwań prawdy? Nie będzie wytłumaczenia. Stajmy się raczej tymi, którzy są wiernymi Boga, a nie tymi, którym się tylko wydaje, że nimi są. Współczesne pokolenia nie będą miały wymówki, ponieważ w dzisiejszych czasach nie ma żadnej różnicy pomiędzy określeniem znać prawdę, a móc ją poznać. Różnicy nie ma dlatego, że dysponujemy wiedzą na wyciągnięcie ręki. Co innego, na przykład w średniowieczu, czy już choćby 100 lat temu, wtedy nie było żadnej edukacji, tylko walka o przeżycie, a dzisiaj... Umiemy czytać i pisać, posiadamy niczym nieograniczony dostęp do edukacji, wiedzy oraz komunikacji. Nikt nie prześladuje nas za zdobywanie wiedzy, gdyż czasy palenia czarownic i innowierców przeminęły z hukiem, chociaż i z hukiem wkrótce powrócą. Czego więc potrzebujemy? Chęci. Ale i tę sytuację przepowiedział Bóg i nakazał przekazać ją synowi w formie nauki, bo sprawiedliwy jest Bóg. Dlatego każdy z nas będzie osądzony również na podstawie kryteriów, według jakich prowadził swój żywot. Inaczej zostanie osądzony chłop pańszczyźniany sprzed 300 lat, który może i nigdy nie widział słowa pisanego, nie wspominając nawet o studiowaniu Pisma Świętego i cała jego wiedza o Stwórcy sprowadzała się do tego, co usłyszał na mszy. Nie posiadał również żadnej możliwości sprawdzenia przekazanych mu informacji. Prawdą było to, co powiedział mu ksiądz. Inaczej osądzi Bóg człowieka współczesnego, który ma dostęp do wszelkiej wiedzy, a woli oglądać puchar UEFA, a jego Bogiem jest telewizor. Namiastkę osądzenia i ukarania obu typów wiernych opisuje nam Ewangelia Łukasza w rozdziale 12, wersety 47-48, gdzie czytamy Ten zaś sługa, który znał wolę swego Pana, a nic nie przygotował i nie postąpił według jego woli, odbierze wiele razów. Lecz ten, który nie znał, choć popełnił coś karygodnego, odbierze niewiele razów. Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać. Ponieważ my zaliczamy się do pokoleń, którym dano naprawdę bardzo wiele, to ich chłosta będzie bardzo długa i niezmiernie bolesna. Mamy przynajmniej pozornie demokrację, wolność słowa i myśli, patriotyzm, wiarę w ludzki intelekt i temu podobne wartości, wykluczające całkowicie wpływy Boga na nasze życie. A skoro z naszego życia wykluczony został Bóg, zostało ono opanowane przez szatana, choć nie zdajemy sobie z tego sprawy oraz w niego nie wierzymy, ani go nie wyznajemy. Natura nie lubi próżni. Jakże więc usprawiedliwimy siebie samych przed Bogiem, że zaniechaliśmy poszukiwania prawdy? Zaufaliśmy i poddaliśmy się jakiejkolwiek nauce, choćby i fałszywej. Co to za podejście do własnego przetrwania? Jak możemy twierdzić, że kochamy Ojca oraz bliźniego, gdy nie mamy dla nich czasu i wykluczyliśmy ich z naszego codziennego życia? Nie jest to jednak problem nowożytny, ponieważ już za proroka Hoszeja, to jest Ozeasza, w rozdziale ósmym, wersecie czwartym, uskarżał się Pan w słowach. Powołują królów, ale beze mnie, ustanawiają książąt, lecz bez mojej wiedzy. Ze swojego srebra i złota uczynili sobie bałwany na własną zgubę. Tak i my wszystko ustalamy sami, podejmując wszelkie decyzje bez udziału woli boskiej. Wydaje się nam, że podejmujemy te decyzje w sposób suwerenny, ale czy tak jest na pewno? Właśnie dlatego potrzebne są osoby, które szukają jednak nie dla siebie samych. Pragną one wywrócić światopogląd ludzi nieposzukujących prawdy, by choćby podjęli tę próbę, a w konsekwencji tego dostąpili Bożego przebudzenia i otrzymali szansę na zbawienie. Ja nie zamierzam być sługą złym i leniwym. Czynią to z całą konsekwencją, do jakiej pobudza ich sam Bóg, a ponieważ dostąpili tej łaski, są absolutnie konsekwentne w utrzymaniu czystości wiary. Nie uznając żadnych kompromisów, jaki Pan takowych nie uznaje, poprzez wsparcie, jakie otrzymują, wiedzą, że istnieje tylko jedna prawda i tylko jedno jej źródło, i tylko jedna jest droga prowadząca do źródła wody żywej. Tym wszystkim jest Bóg i Jego Święte Pismo. Żadnych kompromisów. To właśnie On mnie tego nauczył. Jechowach, jedyny Bóg i Stwórca Wszystkiego, jedyny Duch Życia, jedyny Ojciec, jedyny Zbawiciel, Król Królów i Pan Panów, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, Bóg Jakuba, Bóg patriarchów Józefa i Judy oraz wszystkich proroków i Bóg króla Dawida. Bóg tego, którego nazwał synem i pomazańcem swoim oraz jego uczniów. Bóg, któremu wszyscy zawdzięczamy nasze istnienie i nadzieję na żywot wieczny w Jego Synu. Bóg, który objawił swoją wolę w świętym przymierzu z tymi, którzy Go szukają i prawdę o sobie, aby ją głosili. Który wypowiada zbawienne słowa, nie lękaj się, bo ja jestem z Tobą. Ten Bóg niech będzie błogosławiony na wieki wieków. Amen. Dziękuję za uwagę. Piąty odcinek serii rozpoczyna omawianie zagadnień związanych z nadejściem osoby Mesjasza oraz obnaży niektóre kłamstwa dotyczące jego losów zmyślnie ukryte w ewangeliach, a zawarte w sposobie manipulacji prorosłami biblijnymi. Uzyskamy również wstępne wskazówki dotyczące skali odstępstwa od czystej wiary i po części również odpowiedzi na pytania dlaczego świat jest taki oraz czy i dlaczego ma zostać zniszczony. Jak zwykle w ostatnich słowach serdecznie zapraszam na następny odcinek i gorąco namawiam do pobierania prelekcji i do zapisywania na swoim twardym dysku, dopóki są jeszcze do dyspozycji. Przewodnikowi chóru, psalm synów Koracha, słuchajcie tego wszystkie ludy. Na kłońcie uszu wszyscy mieszkańcy świata, zarówno wy, synowie ludu, jak i wy, synowie możnych, zarówno bogaty, jak i ubogi. Usta moje będą wypowiadać słowa mądre, a rozmyślanie serca mojego będzie rozsądne. Nakłonię do przypowieści ucho swoje, rozwiążę przycytrze zagadkę swoją. Czemu mam się bać w dniach złych, gdy osacza mnie złość moich napastników, którzy polegają na dostatkach swoich i chlubią się mnóstwem bogactw swoich? Przecież brata żadnym sposobem nie wykupi człowiek, ani też nie da Bogu za niego okupu, bo okup za duszę jest zbyt drogi i nie wystarczy nigdy, by mógł żyć dalej i na zawsze i nie oglądał grobu. Zobaczy bowiem, że mądrzy umierają, głupi i prostak pospołu giną i zostawiają obcym bogactwo swoje. Domy ich są grobami na wieki, mieszkania ich z pokolenia w pokolenie, chociaż imionami swymi nazwali kraje. Ale człowiek, choć żyje w przepychu, nie ostoi się, podobny jest do bydląt, które giną. Taka to jest droga tych, którzy żyją w pełnej pewności siebie i taki koniec tych, którym własna mowa się podoba. Sela. Pędzą jak owce do otchłani, śmierć jest pasterzem ich, ale prawi panować będą nad nimi w poranku. Zamysły ich będą unicestwione, otchłań będzie ich mieszkaniem. Lecz Bóg wyzwoli duszę moją z krainy umarłych, ponieważ weźmie mnie do siebie. Sela. Nie bój się, gdy się ktoś bogaci, gdy rośnie chwała domu jego a gdy umrze, nic z sobą nie weźmie i nie pójdzie za nim chwała jego. Choćby za życia swego mienił się szczęśliwym, choćby się chwalił, że mu się dobrze wiedzie, pójdzie do pokolenia ojców swoich, którzy już nigdy nie ujrzą światłości. Człowiek, który żyje w przepychu, tego nie pojmie. Podobny jest do bydląt, które giną. Księga Psalmów, Psalm 49, wersety 1-21